Witajcie w 27 odcinku podcastu Złoty Tron. Witam się z Wami Zygi. Vincent i Szwagier. A w tym 27 już odcinku po długiej, długiej, długiej przerwie <śmiech> omówimy bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo nowości, które już niekoniecznie nowościami mogą być, ale chcieliśmy podzielić się z Wami naszymi opiniami na temat nowych produktów jakie wypuściło GW. A trochę tego wyszło. Troszkę tego wyszło, bo był okres dosyć intensywny dla GW, co... Któryś dzień chyba wychodziło coś. Jeszcze był Gamma Trade Show w międzyczasie, P parę fajnych boksów. Wszystko, Wszystko będzie w punktach omówionych w miarę chronologicznie, tak jak to się pojawiało, do wszystkiego dojdziemy, do newsów z Gamma Trade Show też dojdziemy. Dokładnie. Także przygotujcie się. To jest nasz temat odcinka można powiedzieć. Tak? Nie mamy tematu jako takiego, natomiast przewidujemy, że omówienie nowych produktów zajmie nam tyle czasu, że po prostu Wypełnię odcinek. Nie starczy YouTube'a. <grym> starczy <grym> się internet. Serwery YouTube'a się przepełnią i skończy. Także przygotujcie się, zróbcie teraz pauzę, idźcie po herbatkę, bo otwórzcie pędzelki, bo to będzie długi odcinek i będziemy. Nie otwierajcie troszkę... pędzelków, szkoda pędzelków. Otwórzcie farby. A otwórzcie pędzelki? Tak, no otwórzcie farbki i wyciągnijcie pędzelki. To chciałem powiedzieć. No dobrze, to zaczynam. Z, szwagier, zaczniesz od swojego długiego. <laughs> zacznę od swojego długiego, zatem. <laughs> szwagier, zacznij od swojego długiego update'u. Y, dobrze. Specjalnie sobie dzisiaj rano odsłuchałem, co tam było mówione w poprzednim odcinku, żebym nie pokrywał y, opisu z tym, co mm -hmm. już opisałem. I w tamtym odcinku mówiłem, że kupiłem Space Marine Heroes, skompletowałem sobie. Mm -hmm. Są oczywiście pomalowani, zdążyłem się zmieścić przed końcem stycznia z malowaniem tych panów. To znaczy, jest to po kolei brat Castor, brat Gajun, brat Garus, brat Tytus, brat Prometor średnio odkrywcze no bo tam plazma, ogień, prometor, nie? Tam, tam, tam. brat Remus, brat sierżant Sevastus. Bardzo fajny model, podoba mi się to poza. Zresztą wszystkie są fajne. Brat Wanial. I w tym momencie dwóch dorobionych yy, chłopaków, bo tylko ośmiu było z Wyklaków, tych Space Marine Heroes. Yy, jeden i drugi, który kuca. I ten, który kuca, śmieszna sytuacja. Miałem wszystkich z nich z, złożonych, mm -hmm. łącznie z tymi dorabianymi i wcikniętych podkładem. I więcej u mnie był, już nie pamiętam po co. Yy, zobaczył ten i mówi: o ten ma fajną pozę z tych Heroes. A to był akurat ten klęczący, co ja go skleiłem. baszowania, no. Tak. Tak. Więc tak. Ja lubię te, ja lubię jak Mariensi mają jakieś te bieniczne No On ma tą rączkę i... ze starego pudełka Space Marine Commander, pokazująca Tom. kamalcem. <kłys> Także tak, to są Space Marine Heroes, przyjemnie się malowało. Jest to ostatni taki unit piechoty do drugiej mm. kompanii. W tym momencie y, maluję Ironclad Dreadnoughta i prawdopodobnie no, no, na pewno go skończę zanim zmontujemy odcinek, bo już Całe ciałko i podstawkę mam gotowe i przyknięte lakierem, tylko ręce mi zostały. Tak, skończysz to wrzucisz Rzucę, Wrzucę, wrzucę odcinek. oczywiście. I po tym ironcladzie zostaje repulsor i skończona druga kompania. No i teraz moje pytanie jest do Ciebie. Bo zrobiłeś klasycznych Space Marinów wszystkich, zrobiłeś sobie drugą kompanię mhm. i teraz bierzesz się za... Będziesz kontrolował tych primarisów i mhm. bo grać będziesz raczej chyba primarisami, nie? Zależy. Bo tamci mi tak nie za bardzo jest, co grać. Już zupełnie są jak nie, nie jeśli mm. chodzi o kompetetywne granie, przynajmniej. Co? So, skautów na przykład nadal się. No, skautów, skautów. Tak, no, jako tak, jako rację, praktycznie skautów, racja. Skautów i. Stern i... Guardów, Stern są dosyć kompetywni. Okej. Okay. O skautach to faktycznie nie że teraz dostali formację w Wigilusie, gdzie masz. Yy, w tym nowym yy, W tym poprzednim. Wigilus yy, Defiant? To... Mm -hmm. no, no, to jest formacja. Powrót formacji w ogóle, tak, do 40. I możesz wystawiać się na weteranach i to nie tylko na primarisowych, ale również na starych weteranach starych. Z 2013 są te pudełka, czyli Vanguard Sternguard i dostają różne fajne bonusy. Poza tym w tym momencie prawie obowiązkowym unitem w, w ogóle w armiach imperium, nie mm. tylko w Marisach, jest tak zwany Smash Captain. To jest kolej z jumpakiem i thunderhammerem. Przeznaczony tylko i wyłącznie do zbijania jednostek latających, bo po prostu jest zajbicie skuteczne. Dzięki okay, temu, że ma fly, y może bić w close combacie jednostek latających. Okay. No. <śmiech> Nie mam wizualny Niektórzy... obraz, jak wiesz, le leci myśliwiec i koleś, hello. Oh. Tak, tak, <śmiech> sorry, ale wiesz, masz na przykład, no tutaj gwardia imperialna, tam dużo piechoty, parę żołków, broni, Okopów, bohatersko, tutaj wiesz, brudna wojna, jak w I wojnie światowej walka Okopowa, nagle wpada kapitan Bladej Angeli, bo Blood Angel y mają najlepsze pulsy i mm. najczęściej Angeli ludzie biorą, albo dwóch kapitanów Bladej Angeli. Y. Przybyliśmy wam pomóc! Obywatele! <śmiech> I ciach, ciach, ciach, Czy <śmiech> Wiesz co, mam obraz, mam obraz właśnie ośmiobitowego. Grafiki takiego kapitana. I co mi? Kapitan Mario! I wiesz, robi ten drzwi. skacze na przykład na Heldreka jest. Pytą. <zyspost ciudphonetic> Stary, rozbija Heldrake'a, moneta wypada. Da. <Lucy> command point, bo przecież mogą przerzucać wszystko. High score. <sparcie noises> Dobrze, ale wracając do Twojego pierwotnego pytania. Tak, doskonale sobie zdaję sprawę, że w tym momencie primarii się dostają w ciul nowych rzeczy, a marii się niewiele. Mm. A Marysi ee... będą mieli niedługo wypadek. Tak, zawsze ze ja to strony. W nie, wszyscy, wszyscy niestety jumpują w słońce. Nie, nie, wiesz co, Jess Goodwin na którymś tam wywiadzie powiedział, że oni będą, czy nie będą kontynuowani, czy nie powiedział, że będą nowe modele, po prostu, że będą po prostu sobie, cały czas jako uzupełnienie armii. Primarisi są właśnie cały czas mówi, że uzupełnieniem, uzupełnieniem. Natomiast w którymś momencie powiedział, że no nie chcieliśmy zrobić takiego obvious restart. Mhm. Nie, więc tak. No, to w końcu będą kontynuowani jako normalna, normalne jednostki, będą po prostu primarii są dodatkiem, czy robicie restart? Bo tak trochę. A znaczy nie, sorry, no tak, oni oczywiście <coughs> będą się. phase <coughs> będą się plątać w swoich wyjaśnieniach, bo PR-owcy powiedzieli, możecie powiedzieć tyle, a serce podpowiada, powiedzieć Ale, tyle. Ale jeszcze tak na chwilkę <coughs> tylko jedną rzecz powiem. Ciekawe jest to, że Jazz Goodwin powiedział, że. O wiesz, nie pamiętam co oni robią ci kolesie, którzy są teraz w, w Shade. W... Shadow, Spear. No, Shadow Spear. To było z 5 lat temu. No tak, no, bo oni to, to robili z 5 lat temu pewnie. I tak. po prostu ja się, o, zastanawiam się tylko teraz, o czym teraz myślą, co mają w planach, co mają w głowach teraz, skoro Shadowspear jest przed 5 lat. No tak, no. To jest po prostu... ale wracając do oryginalnego no, pytania, no zdaję sobie sprawę, no. że z czasem, z kolejnymi edycjami i tak dalej będzie coraz bardziej parcie w stronę primary i coraz rzadziej będziesz wystawiał zwykłych Marinesów, nowych pudełek pewnie już nie będzie. No. Ewentualnie będzie coś w stylu takim jak pamiętasz parę lat temu był Imperial Space Marine, że był Marine z Rogue Tradera taki zadejtowany powiedzmy. To, to za ileś lat może być, że na przykład o to jest starożytny weteran, który nie jest zamknięty w dreadnocie, tylko jeszcze chodzi o własnych siłach z szapteru takiego i takiego i możesz sobie taki jeden model za 200 zł na Allegro kupić, tak? Więc w takiej formie to jest... Albo będą kontynuować Space Marine Heroes, jak to im się będzie sprzedawać. Całkiem możliwe. Ale będziesz mógł możliwe. kupić starych Space Marineów, no, nowych stacji? W nowych pozach, tak, w skali lepszej, bo są wyżsi troszkę. Bo oni są w takiej skali jak ten boksik był taki, co Tak, bo... dokładnie, dokładnie. Zresztą mogę potem wrzucić w podcast z Robinem Mark, wrzucę takie foto fotoporównacze, jaki jest wzrost Marina z pudełka z 2013, takiego z części tak, składanego multipose, jaki jest wzrost Space Marine Hero, Primarisa i tak, dalej, i tak dalej, Także tak, ze swojej strony zagłosowałem portfelem kupując Heroes, że jest to nadal produkt, który ja chętnie kupię. I w ostatnim no, w ostatniej sądzie, którą tą coroczną teraz robi, mm. Warhammer Community, że tam też opowiadasz... Ja tak? mm -hmm. nie, nie, nie, nie, nie. to jest Tak? Nie, nie wiem, czy to było pod koniec zeszłego, czy na początku tego. Trzeba by było poszukać. A, dwa miesiące temu, to może. Tak. No, no w każdym razie tam, no, tam są, że tam co ci się podobało mhm. w tym roku, które modele były twoje ulubione i tak dalej i tak dalej, no to no, i była tam notka od siebie, że czy chciałbyś coś dodać, mhm. i że please keep making... Limited releases similar to Space Marine Hero czy coś takiego, bo nadal chcę tu kupować, tak? mm. e, Także e, wracając, wiem, że będzie coraz bardziej primaris, coraz mniej klasyczny Marine i primaris w końcu stanie się Marine, po prostu. E, natomiast e, na dzień dzisiejszy nie mam zamiaru ani wyrzucać, ani spalać, ani sprzedawać to, tej armii, którą mam, bo nadal można nimi grać. E, jeżeli już nowe wózcy mm. nie będą ich przewidywały, to nadal będzie można w starszą edycję pograć nadal bardzo fajnie wyglądają na półce, bo jak sobie ich teraz złożyłem dwie półki w deponie <grym> zajmuje ta druga <grym> kompania. Dwie półki z hakiem, bo, no, bo mm -hmm. do prostu się nie mieści. No i repulsor stoją... się nie zmieści. Repulsor się zmieści. Za Unitem. No. Jak stoją tak blisko obok siebie, to, to fajnie wygląda. I to jest ileś lat mojego efortu włożonego w to, tak? Wysiłku. Dobrze. Znaczy, ja mam nadzieję, że oni, tak jak mówisz, nie, nie zrobią tak, że po prostu nie będzie można nimi grać, tylko że będą te oddziały gdzieś tam. To może być tak jak masz w Indeksie na przykład, że Indeks jest teoretycznie Kalgara w zwykłym power armorze, możesz nadal wystawić. On jest punktowo niewydajny, on no. ma mhm. słabe rulsy, ale, ale możesz go wystawić. Ale jak będziemy to, Będą tak... robić tak, żeby, żeby oni są... Ale ci się ich bardzo nie opłaca w grze wystawić. Tak, no do faworytów narratywaczowych. Żeby cię popchnąć, żeby cię popchnąć. To modelu, bo to jest firma, no, która ma modele. Tak? Bo, do, bo, do, bo do grania, tak jakbyś chciał nimi grać, to zawsze możemy stwierdzić, że no, wiemy, że są kiepscy, wiemy, że są źle punktowe ustawieni, więc masz więcej punktów do nagrania. Narratyw, nie po prostu weź trochę więcej i gramy. Albo bierzesz Galimana i wtedy masz trochę mniej punktów. Bo, bo no, będziesz... Galiman wszystkim równa daje przerzuty. Jak Lenin. <laughs> ja. Dlatego mówię, że będziesz miał. No handicap, jak będziesz brał limana. No ale nieważne. Dalej, co tam? No tyle, tyle jeśli chodzi o <śmiech> ultramarisów, tak? Hmm. Czyli dokończamy Ironclad'a, malujemy repulsora, a potem się zobaczy. Hmm. Na razie Shadow Spira się nie, pak nie pakuje, <śmiech> będę chciał kiedyś te modele zrobić. Bo ale... z takim parykiem masz modele, nie? Tak. Masz pomalowane wszystko. No właśnie, tak się chciałem upewnić. Yy, mam jakieś motorki, mam jakiś Attack Bike, które mm. nie są ruszone, mam Scoutów. no Jest jeszcze trochę yy, Sterngardów, mam bardzo dużo od was przecież wieczoru mm. kawalerskiego. Także wszystko, wszystko przede mną jeszcze. Yy, Terminatorów z Black Richa. Yy, o Jezus, to, to jest stary no. jest, jest, jest to, jest to malować. Tak? Także, yy, tyle jeśli chodzi o Ultramarinesów, Natomiast cały, cały luty i duża część marca minęły pod znakiem Władcy Pierścieni. No tak, to trochę pocisnąłeś. żeś się rozkręcił? Yy, rozkręciłem w, na, na takiej zasadzie, że zacząłem skupywać modele metalowe z 2001 2, trochę 3. i trochę 5. roku. Yy, głównie to są modele, bo one wychodziły falami. Yy. I jest stronka collecting-citadel-miniachurs.com, która jest na silniku wiki. Yy, I tam są wszystkie rozpisane relasy, jakie wyszły do wasy pierścieni od 2001 roku. Do 12 bodajże, bo jak już hobby zaczął wychodzić, to ta stronka tego tak nie obejmuje. W każdym razie jest napisane, że na przykład Fellowship of the Ring, fala pierwsza. To było od mm, marca 2001 bodajże do mhm. końca 2001. Od początku 2002 było Fellowship of the Ring, fala druga. Potem był The Two Towers, fala pierwsza, fala druga. Jak z, z filmami chodziło? Dokładnie. I też <grym> były takie dodatki nie do końca filmowe, znaczy te fale nie do końca filmowe, na przykład Shadow and Flame. To jest tytuł rozdziału w książce, mm -hmm. to jest o Mori, że tam cień i ogień Balroga. W każdym razie jest to dodatek, w którym najwięcej wyszło krasnoludów do khazad Dum, czyli tego yy, królestwa krasnoludów z drugiej Ery, ewentualnie do armii Balina, który chciałby jakby odbudować kolonię w mori i jego grup widzimy w pierwszym filmie, gdzie Gimli płacze, że mm -hmm. o tu mój wujek leży i tak dalej. Z pudełek jest Fellowship of the Ring z 2001, Frodo Sam Mary Pippin, a także Aragorn, Gandalf, Boromir, Legolas i Gimli. No bo kogo innego mogliśmy się spodziewać w drużynie Pierścienia. A tak on czy ja tak na Wichrowym Czubie. Tutaj mamy Frodo, Sama, Merego, Pipina, Aragorna, który kosztował mnie chyba 8 dych. O, Jezus, za moderitem. Tak. Tyle wydałeś? Tak. Collectors item. Pięciu Nazgulli, w tym Witch King mm -hmm. i każdy nazgul mnie kosztował 42 zł. Także całe pudełko Weathertop nie kosztowało jakieś 330 zł. Primary podobnie są są no. Wiesz co, już wolę to, bo z tego kasa leciała do New Line Cinema, do Petera Jacksona i tak dalej. Tak, leciała. E, e, <śmiech> no, oczywiście, na licencji. Tolkien Estate trochę upsnął na pewno. Na pewno. No, na pewno. Ale... E, w każdym razie, no tak, Weathertop. Yy, Moria Goblin Warriors to był taki blisterek z czterema wojownikami, dwóch mm -hmm. z tarczą i czopą, yy, jeden z włócznią i, przepraszam, trzech, tr nie, nie, trzech, trzech z tarczą i czopą i jeden z włócznią. Oni oczywiście potem w plastiku wyszli, że tam było ich więcej, chyba dwunastu w pudełku, coś takiego, kiedyś do tego dojdę. Yy, z Dwarf Warriors to jest z Shadow and Flame, to są wojownicy krasnoludcy, tak samo łucznicy krasnoludcy, których niektórzy uznają za... Herezja Lotr jest bardzo rozsądny pod tym hmm. względem, czyli nie ma takiej rasy, która by nie chciała z daleka uderzyć we wroga, tak? Tak samo ja urukhai ja mają ja kusze. Ja no, lodów zawsze z kuszami widział poprzez ich ten inżynieryjny... Hmm. Mechaniczny, tak. No. Jakieś takie kusze powtarzające się. W Lotrze się. masz tak. na przykład Dwarf Rangers, że hmm. są że normalnie w tych płaszczach, takich wiesz, leśnych yy, szmatkach i z łukami są rangerze. Przecież no, to są takie archetypy fantasy, które się... Które stworzył Tolkien, potem się utarły przez D&D mhm. głównie, bo wiesz, jako system będący grom musiał mieć pewne obostrzenia mhm. i pewną taką kategoryzację. Do, do I to do tej po przenikło, że Elf to jest ten z łukiem, a Krasnolud to jest ten z młotem albo z toporkiem. Ale też masz graczy, którzy chcą łamać schematy i na przykład można, nie wiem, Krasnoluda Maga. Oczywiście. Czy, wiesz, Ale o, właśnie, jak Krasnoludów jest z magią? Oni w ogóle, sobie co kojarzy? To... W D&D czy w czym? W lotrze, w, starym w w Lotrze w ogóle magia nie jest tak szeroko dostępna. Głównie elfy i głównie stari, czyli czarownicy, y, mają U. dostęp do magii. Czyli ma... Lord of the Rings jest w ogóle y, trochę jak y, Pieśni Ognia i Lodu. Są low magic mhm. i magia jest czymś takim... Magia jest trochę jak budowanie statku kosmicznego. To znaczy, że my wiemy, że są ludzie, którzy to robią, ale to jest garstka jakichś ludzi, którzy posiadają skillę, żeby ci zrobić rakietę, która wystrzeli w kosmos. Mhm. I magia jest taka... Władcy pierścieni jest taka nieoczywista. To nie jest tak jak w D&D, ja rzucam kule ognia, mhm. tylko jest jakieś wiesz, czantowanie i tam. Jak, jak na przykład Gandalf na no, Helm's Deep przyjeżdża na, na ratunek, mhm. i jest to słońce, które tam razi. Ty nie do końca wiesz, czy to jest po prostu wschód słońca. Czy to jest jakiś czarty który on rzuca? No ale tak historycznie jest to... Wszystko, wszystko jest wciąż książce jest powiedziane, że on jakby wspomógł to światło, żeby zraziło orków, tak, tak. a dało nadzieję Ale, ale to, nie, to nie jest na takiej zasadzie, wiesz, teraz rzucam szarf, czwartego poziomu, słoneczny no, blask, tak. który orgowie muszą teraz rzucić na, muszą zrobić ten blind test na cztery plus. No bo, bo historycznie wszyscy szamani i magowie to po prostu oni wiedzieli więcej niż my tak, i no. wykorzystywali zjawiska naturalne. I na przykład dobra, jak rano wstaniemy o 5.45, będziemy plecami w tą stronę i patrzymy się tam atakować ich, to uh, zrobię tak, że ich słońce. <laughs> wszyscy, Tylko, o, okay. nie nie, Tylko nie spóźnić. Z... <laughs> chodzi o to, że w ta, ta magia jest taka nie... Sorry, no niedopowiedziała... tak, płaszcze, płaszcze, które dostali od Galadrieli w Lorii, one też były troszkę nasączone magią, że były takie zielono, szaro, bure, ale gdzie byś się tym płaszczem nie przykrył, to on Cię zakamufluje. No i jest scena w filmie, jak stacza się Frodo z Samem z takiej górki piaskowej, akurat armia Easterlingów maszeruje do Mordoru i tam jest ten piach taki właśnie szary, mm -hmm. brązowawy, coś takiego. No i już mają ich i, st i sterlingowie zobaczyć, a oni się szybko nakrywają tymi płaszczami i wyglądają jak kamyczki mm. leżące tam, tak? A jak w lesie są, no to te płaszcze są bardziej zielone, to też taka nieoczywista. I tomarka, jak jak tak? odkrywają te płaszcze, to w ogóle ziemia z nich spada, więc tak nie wiadomo, czy się unurzali się w tym piachu i no. dlatego się zmyli, czy rzeczywiście magia zadziałała. Tak Nie do końca no. jest to używam Trochę... magicznego płaszcza ochrony. Więc nie, nie ma czegoś takiego. <śmiech> takiego. Trochę jak niemieckie czołgi w II wojnie, bo malowali wszystko na szaro. Z założeniem takim, że gdzieby nie pojechali, to szybko piach, pył hmm. okoliczny oblepi te czołgi i będą naturalnie się kamuflowały z otoczeniem. Hmm. W ogóle Z tego, z ten tank toks się dowiedziałem, że później Tygrysy miały takie jakby czarno, znaczy takie czerwone, to kamu miało takie jakby z takim czerwono-burym kolorem hmm. i że po prostu Niemcom się farba kończyła i to była farba podkładowa. Nie miał no. już, już żadnej innej farby, więc walili kamo z tego podkładu, nie? który był taki czerwono-brązowy. Tak, że mm -hmm. tak, przeciwrdzewna farba. Mm -hmm. Dobra, kontynuuj, bo Dobre. przerwamy Cię oftopami cały no, czas. Ale to będzie drugi odcinek. <laughs> z indywidualnych dobrych modeli, bo one też pojedynczo o jak wychodziły, mam na razie Bilbo, Elronda w wersji w zbroi i Gandalfa białego. Potem z indywidualnych złych modeli Sarumana białego, Grime, Wężowy język. język i Lurca. Lurc to jest postać, Lurs. która w książce i w filmie, znaczy inaczej, w książce nie miała imienia, w filmie chyba dostał imię. I na pewno miał imię figurkowców. to jest ten uruk który zabija Boromira mm -hmm. z łuku. którego dekapituje Aragorn. Później. Tak, bardzo efektowy, w ogóle bardzo badasowa walka na miecze. On miał, on miał imię tylko w kredytach jak leci. Tak, <laughs> bo, zresztą tam jest fajny motyw z tej walki Lurca z Aragornem. Jest scena taka, kamera jest z pleców Lurca. On jest po prawej stronie, a po lewej, troszkę dalej, na drugim planie, jest Aragorn, który właśnie dostał w czapę, podnosił się z klęczek. I w momencie, jak upadał, to wbił Lurcowi w udo tutaj mhm. sztylet taki mhm. zakrzywiony, ten swój rangerowski. No i tam jest motyw, że Lurc, no tylko go to rozjuszyło, tylko jego fiut stał się twardszy. Wyrywa sobie z uda ten sztylet. No i jest scena, jak rzuca Waragorna yy, tak. w nerwach. I miało być zrobione tak, że miał cisnąć efektownie, ale obok aktora, mm. Mortensen'a. I następne ujęcie miało być, jak ktoś z bliska rzuca ten sztylet i Aragorn go odbija. Albo się uchyla. Mm. Już nie mm. pamiętam, jak to miało dokładnie być. Ale ten aktor, który grał lurca, tak się wkurzył, albo źle wycelował, że rzucił i leciało prosto Waragorna. Mm. Yy, a Mortensen właśnie wstawał z tych klęszków, miał w jednej ręce miecz, zobaczył, co jest grane. I instynktownie, jak do baseballa. Machną mieczem, żeby odbić. I zostawili to ujęcie, bo uznali, że. I Dosyć o, zajebiste, tak. Ta walka jest fajna, bo ona jest taka bardzo realistyczna, że mają obite gęby, ale Tak, jest nie ma jakiegoś. Sponiewiera... Wiesz, tutaj wywijam jak Anakin Skywalker mieczem tak. dla efektu, tylko po prostu się biłem, Taka brutalna tak. walka. Znaczy, jest hmm. trochę choreografii w tym, ale widać, że. Trochę jak, w, jak Bruce Willis w Szklanej Płapce. Oni są sponiewieralni po tym wszystkim, tacy. Hmm. Nie, nie jak Schwarzenegger w tym Komando, w że. Wiesz, kosze wszystkich. Tylko wszyscy <śmiech> w tej walce są takich, tacy są sponiewierani, pobici, zmęczeni, ta walka się kończy, wiesz, Aragorn jest taki, wiesz, yy, brudny, zakrwawiony, ledwo łapie oddech. Super pojedynek wygląda. Super pojedynek zrobiony. Z dobre 5-6 lat nie miałem, albo więcej. No dobrze, to no. jest, jeśli chodzi o skończone rzeczy z LOTRA. dużo mam na poczętych pudełek, na przykład mam, yy, było takie, <śmiech> Urukhai HIGH Warriors, tam było czterech, to Wtedy to się nazywało Warriors, a potem to przemianowali na Scoutów, bo jak wyszło Two Towers, to wyszli tacy w pełniejszych zbrojach i to byli Warriors, a tamtych zrobili Scoutów, bo nie oni mają tylko pół pancerz na górze, tutaj mają szmatki, jakieś tarcze, miecz albo łuk. Jest czterech z tarczą mieczem i czterech z łukiem. Taka jakby obstawa do lurca mhm. powiedzmy. I czterech z mieczem i tarczą mam już pomalowanych, a łuczników mam w kolejce. Będą niedługo pomalowani, więc tak jak mówię, w kolejnych odcinkach spodziewacie się jeszcze troszkę y, lotra ode mnie. Dalej wracamy do 40. Pomalowałem wreszcie ostatni, piąty model Thousand Sana do Kiltimu. To jest taki Kiltim śmiechowy. Chyba w którymś odcinku wspominałem, że. Ostatnie, że robi, tak, jest Aspiring Sorcerer z pałką mocy i jednoręcznym flamerem. Jest weteran Specialist z flamerem, Warp Flamerem właściwie i i cincha. Combat Specjalista z Flamerem, zwyklek z Flamerem. No i teraz ten ostatni pomalowany Demolition Specialist z Obrotówką Sincha. Czyli ten y, tam Soul Reaper, no chyba to się nazywa. I to jest tych pięciu kolesi, to jest kiltim I bardzo chcę na próbę ich wystawić, zobaczyć jak to, jak to zagra. To hmm. ja, by, ja postaram się pomalować tych swoich kolesi, o których zaraz będę mówił, żeby byli do kiltima. Mhm. Bo moi koledzy kolesie e, tak się trochę wetnę w twój będą mieli imiona e, znajomych z Discorda i, i, i moich patronów, <laughs> takie trochę poprzerabiane, po ale żeby... Można już byś jakiegoś giveawaya zrobił, a nie jakieś beki. No bo... <laughs> no, zrobić. Trzeba... <laughs> na przykład, Lorneto, od dzisiaj jesteś orkiem, czy jesteś z tego dumny? <laughs> nie ma wyjścia. <laughs> um... Znaczy to będzie Lohr. Na no co? coś, muszę wymyśleć. No, ja tam na szybko wymyśliłem tego razu, ale muszę poprzedawać, żeby były jeszcze bardziej orkowe, więc ja pomaluję ich na szybko, oczy na szybko, bo... Krząknięcia! W <gry> rodzaju krząknięcia. I wtedy możemy zagrać. Twoi tam zostanie przeciwko moim tym nowym. Mi to nie zajmie dużo czasu, więc... No, co tam jeszcze? Dobra, czyli yy, najbliższe plany, tak jak mówiłem, to jest... Yy dokończyć się no. pomalować Repulsora, malować dalej Lotra, bo to wszystko jest w kolejce. Wspomnę jeszcze, co robiłem w międzyczasie. W międzyczasie pomalowałem też... Yy, w międzyczasie. Skończyłem po trzech latach od kupienia. Trzy lata temu kupiłem figurkę z firmy Andrea Miniatures. No. Andrea Miniatures, prawdopodobnie, bo to jest hiszpańskie. Wezmę yy, sobie tego do... Spocka. Oczywiście nie jest to sprzedawane jako Spock, tylko jako Space Officer, ponieważ nie ma licencji na no, <laughs> Star Treka. A, zabrałeś, mu dobiłeś. Tak, już chyba ta. Ta. Ta. E, Tak samo ma na przykład Indiana Jonesa do sprzedaży, to jest tam 1930s Adventurer. Ta. No ta. E, Terminator to się. jest tam Future tak, Cyborg. Tak, ta. to jak, jak te firmy robią wice do GW. Tak. I Space Warriors, Albo Space Monks. Of, tak, of War, tak. Junkers. No w każdym razie, trzy lata temu go kupiłem ze sklepu Valhalla-figurki.pl Dzisiaj ta stronka działa, ale już nie prowadzą sprzedaży figurek żadnych. Tylko chyba jakieś karty można kupić czy coś takiego, z tego co patrzyłem. No i wszedłem na stronę Andra Miniatures i tam jest, na każdy kraj są independent Stoimy. retailers, którzy to sprzedają. Bo na strony wszystkich, nikt już tego nie sprzedaje. Na Allegro, można w którym Ta firma działa, ta firma ma swoje muzeum. Jest muzeum, gdzie są wystawione przez, nie wiem czy tego samego kolesia, który rzeźbił, ale In-house pomalowane figurki i możesz normalnie, wiesz, kupić bilet, obejrzyj sobie wszystkie ekspozycje, co mają. Okej. Okay. Mają swój fizyczny adres tak. Ale bardzo dobra. Taki tak. Warhammer World dla Andrea Miniurec. No. no, tak. No, wiesz, no, może tam u nich w kraju to jest jakaś legendarna firma. To Hiszpania, tak, Tak. Hiszpania, tak. No to nie, no w Hiszpanii to jest ta kultura w ogóle malowania figurek. To, to, to, to troszeczkę inaczej niż, u nas jest tak jak we Francji mniej więcej. Tam troszeczkę inaczej ludzie do tego podchodzą. To nie jest nic dziwnego, że gdzieś się tutaj malują figurki. Nie? Mm -hmm. Z tego co słyszałem, dlatego dużo, dużo Golden Demonów i różnych Slayer Swordów zdobywali Hiszpanii i Francuzi przez długi okres czasu. Przez długi, długi okres czasu w latach 2004-2009 to byli właśnie Hiszpanie sami zdobywali i Francuzi. Na zmianę pewnie. No, no i jak kupiłem wtedy w marcu 2016 to z rozpędu od razu, jak tylko przyszło, pomalowałem mordkę pana hmm. Leonarda moja i zacząłem marynarkę tą czerwoną hmm. od munduru i jakoś tak, no, może ultramarinsko, może hmm. coś tam zeszło na tak. drugi plan. Trafiło do pudła, w tym pudle Aha. zwiedziło ze mną dwie przeprowadzki. E, no i ostatnio wreszcie wyciągnąłem, mówię, nie kurna, idealnie nie będzie, ale wezmę i go skończę. Hmm. Po prostu, żeby był skończony model, żeby go można było na półkę, żeby już nie zalegał w kolejce. No i spróbowałem Yy, bardzo rudymentarne wet blendy mhm. na podstawie tego co mówił sam Lens yy, mhm. na kanale Tabletop Minions. Yy, polecam poszukanie sobie jak robić wet blendy z samym lensem. Mhm. Yy, W Bardzo fajny sposób to tłumaczy, bo no, tam, że rozrabiasz farbkę, musisz mieć pędzel z dobrym mhm. szpicem i tak dalej yy, Rozrabiasz bardzo z wodą, żeby była bardzo rzadziutka, taka półprzezroczysta mhm. prawie ta farbka. Nabierasz na pędzel nie za dużo, żeby nie kapało z niego, tylko tak mhm. w sam raz i myślisz o farbie prawie jakbyś rzeźbił. To znaczy jak robisz pociągnięcie pędzlem to robisz taką warstwę, która jest coraz grubsza, coraz grubsza i najgrubsza jest w miejscu, gdzie pędzel odszedł mm -hmm. od modelu. Więc tam najwięcej się tego koloru zbierze. I jak nałożysz jedną taką warstwę to możliwe, że gołym okiem różnicy zbytnio nie zobaczysz. Zobacz, jak to jest jakiś zbliżony kolor do bazy. Ale jak tak robisz kolejną warstwę i zaczynasz troszkę dalej. Okay. Nie w tym samym miejscu, gdzie zacząłeś tylko 1 10 mm dalej. Czekasz, jak I on to nazywa Wet Blending? tak. Potem następny krok znowuż robisz pół milimetra dalej i znowu pół milimetra dalej. To ten kolor ci się nabudowuje u dołu. Mm -hmm. Zakładam, że jadę z góry na dół. Mm -hmm. U dołu już się robi prawie ten odcień, który sobie rozwodniłem. A u góry masz cały czas. I jest bardzo płynne mm -hmm. przejście. Może ja się nie znam, ale to jest glazing, nie Wet Blending. Wet blending jest wtedy, kiedy masz dwie mokre farby, używasz retardanta i po prostu dwie farby mieszasz. Robisz pasek czarnego, pasek białego i mieszasz farby, przechodzisz z jednej w drugą, jednej w drugą, jednej w drugą, jednej w drugą i robisz gradient. Być może. Bo to, co mówisz, to jest ewidentnie glazing. Glaze glazy są rzadkimi farbami z dużą ilością pigmentu. I właśnie warstwa, warstwa, warstwa, warstwa, warstwa, coraz mniejszy obszar, za, idziesz bardziej w, w stronę tego obszaru, który ma być docelowym kolorem. I w, te, w ten sposób się robi taki gradient właśnie przejścia na przykład z, z koloru wyjściowego do tego. Ale, Możliwe, że technologia się nie zgadza, ale, ale cokolwiek efekt, działa. Nie? Efekt nie jest zły, mhm. yy, na fotce zobaczycie, wasza marynarka, nie wiem, od pasa w dół jest ciemniejąca, tak, w dół. Tak, tak, tak. brzuch jest troszkę, no bo brzuch naturalnie, nawet jak człowiek jest szukły, to troszkę wystaje, tak? Mhm. Yy, także dół brzucha jest troszkę przyciemniony, natomiast od powiedzmy, połowy brzucha do ramion jest, jest. coraz jaśniej, mhm. bo na ramiona Zazwyczaj naturalnie myślimy, że światło pada z góry, więc najjaśniejsze miejsca modelu będą od góry. I liczę na to, że sobie jeszcze troszkę poćwiczę tę technikę, może kiedyś mi to wejdzie w rękę, na przykład, tak, bo to też Obyś był... nie przemalował wszystkich z tych nie Nie, Nie, nie, nie, To nawet nie, nie wchodziło. To jest nie. na jakichś sierżantów, na jakichś bossów, znaczy, którzy będą długo na stole. Nawet nie myślałem o tym, żeby za bardzo do 40 stosować. Bardziej myślałem o tym, że. Jak mimo wszystko, Battleteka przed, hmm. to te małe mechy by mogły całkiem fajnie wyglądać z blendami na małych tych blendami. A to się fajnie robi na, na małych panelach. Bo spróbowałem to zrobić kiedyś, nawet później wyciągnę takiego orka e, z Kromlecha. I on ma taki dużo takich małych panelów, nie? Że po prostu dużo takich płytek, no bo jest niby tam mega Armor Nob i jest po prostu zrobiony z, z kawałków. I właśnie tak się zacząłem bawić, w takim momencie, no spróbuję coś, nie? I model stał na czarno i wziąłem szarą farbę, i tak jak mówisz, po prostu wziąłem, tylko że ja wziąłem dużo farby, i grawitacyjnie trochę tak zmyłem tą farbę w kierunku, który ma być szary. Wysuszyłem suszarką jeszcze raz, drugi, trzeci, czwarty i po pięciu takich warstwach wygląda masz gradient po prostu, nie? jest idealne. I tak na kilku panelach porobiłem fajnie to wygląda. Więc to na, na, małe, na małe rzeczy, ten, no tak. No i też 54mm mi się spodobały, po skończeniu spoka, więc kupiłem sobie z polskiej firmy M-Model, z miejscowości Bieruń, nawet nie wiem gdzie to jest, a geografię Polski znam nieźle. Bierun? Bieruń? Bieruń. Poszukałem sobie potem. Kupiłem sobie model Husarza 17 mhm. wiecznego na piechotę, bez konia. Mhm. Stoi Husarz, ma te swoje skrzydła charakterystyczne, trzyma hełm w ręce. Yy, kosztował całe dumne 27 zł, więc nawet ja bym to spieprzył bezpowrotnie, no bo to jest żywica niestety, czyli żywicy za bardzo sobie nie wykąpię yy, w płynie. Mm. Nawet ja bym to spieprzył, no to aż tak bardzo szkoda nie będzie, jakbym na przykład nie wiem, za 8 tych model tak? No za 8 tych to schrzanieś metalowy pewnie jakiś zembrany. Pewnie wtedy już by był metalowy. Yy, w każdym razie yy, pomalowałem też trochę samolotów w jeden do 144 czyli to co już kiedyś tam zacząłem taką mini kolekcję. Nie pamiętam dokładnie, które teraz że Znam po prostu no. zbiorczą fotę tej półeczki, yy, gdzie te modele są trzymane. Tam i F22 się trafił, myśliwiec amerykański, Eurofighter, Rafale francuski i tak dalej, i tak dalej. Ja no. mi się nasuwa jedno na pytanie, Szwagier. Dlaczego tak mało? Ale to jeszcze nie wszystko. A, no właśnie, czegoś brakuje. No, co tam jeszcze? Yy, to znaczy, no, nie mogę dużo powiedzieć, albo inaczej nie chcę dużo powiedzieć, bo zacząłem taki projekcik, który chodzi mi po głowie. Nie jest to związane z wargamingiem, mhm. jest to związane z miniaturami i hobby kreatywnym. Mhm. Chodzi mi to po głowie od 7 lat. Mhm. Jest to być może pomysł na życie po korporacji okay. kiedyś. Natomiast mhm. nie chcę ani za bardzo opisywać tego, ani wchodzić w zdjęcia, dopóki nie będzie pierwszych efektów, gdzie będę pewien, że opracowałem metodę, która zadziała. Okay. Yy, może w następnym może za dwa odcinki. Projekt ja. X. Tak, <grym> tak, możemy to tak nazwać. Yy, to też troszkę mojego czasu wessało. I wessało troszkę prądu w piekarniku. Tak powiem. <grym> Dobrze, na tym jest Ciastka w kształcie <grym> Space Warriors. <Marizo. grym> tak, dokładnie. Ale nazwę je Space Warriors, żeby nie tak, łamać. Tak, tego Space sensu. Warriors of War. Space. A nie, czekaj... Yy... Adeptus Kukitus. Kukizus. Kukizus. Dobrze. To koniec mojego przydługiego warsztatu na dzisiaj. E, mój skromny, mały e, progres. Zaczęliśmy od mojego długiego, a teraz winca skromny, mały. A e. e. e. Przy odcinku, jak żeśmy tutaj jechali do Zygiemu nagrywać z Blackiem, to y, szwagier wyciągał gdzieś tam od siebie bicy do Dark Angel dla Blackiego mm -hmm. i akurat przyuważyłem, że ma trochę biców Blood Angelowych, tak. których pewnie nigdy nie użyję. Więc szwagier, daź mi te bicy, a szwagier, okej. Okay. Wziąłem te bicy, y, wyciągnąłem sobie... Sorry, ten... że mam przerwę, ale... Wincowi przerwę i wam przerwę słuchanie, ale w Akademiku był taki motyw, że Wincek często miał napój gazowany w lodówce, typu Pepsi czy tam inna hopcola i często wychodził z akademika. I wtedy przychodził Tasior, nasz współlokator z pokoju obok z segmentu i robił taki live reenactment, rekonstrukcję rozmowy. No siema, więc mogę się napić twojego, jasny stary spoko, pi. Dzięki i brał i pił. Ciekawy jestem, czy się bardzo dziwię, że potem ubyło. No to tak z tymi bicami właśnie. I biorąc pod uwagę, że raz, że Blood Angels wychodzili Forgeowi yy, przez ten, ten okres, dwa, że Blood Angels to, yy, to była armia, nad którą się zastanawiałem, jak wchodziłem co hobby: czy kupić ten Battle Box Blood Angels, on był tam z dropodem chyba, czy kupić ten, ten, ten box chaosu jednak stanął na chaosie, bo była podobna cena więcej fixów. Yy, i wziąłem trochę biców z Karta tych i zrobiłem sobie takiego pretora, kapitana, sierżanta, Jest wie co? Jest trochę Sorry, dorób mu jump pack, dorób mu thunder hammer i będziesz kompetytywny w ósmej edycji. <śmiech> <śmiech> Naprawdę. Nie, wiesz co, on ma tego, ma powerfista, ma ten, ma ten chyba sanguinary guard, yy, ten taki yy, gauntlet z, z, pisto z plazma pistolem mm -hmm. montowanym i dałem mu miecz taki, że, że zakłada, zresztą zobaczcie na fotce. Miesz jest zbity, w ziemię, on tak sobie opiera na luzaku mm. rękę u niego. Powiem o Dałem mu główkę, tą, taką blond, blondę bo. Z bo grzywką. Mu, tak, w opór dawno nie ten. Opór dawno nie malowałem gołej skóry, a na naglordach jak maluję gołą skórę, to jest taka blada. blada. A tu mu zrobiłem normalne takie ludzkie kolory. Oczy wykałaczką. W sensie pewpiles mu zrobiłem wykawaczką, bo mówię nie chcę się pierdzielić. Po prostu wziąłem wykałaczkę w czarną farbę. Pyk, pyk! Nie wygląda to dobrze, ale nie ma zeza. I to był taka, taka odskocznia od, od, od malowania niebieskiego. Taki one-off totalnie model, że, że podejrzewam, że jak będę potrzebował nóg Mark 4 do jakiegoś tak Nightlorda, to. Zostanie rozmontowany, i może mu nogi, ewentualnie zastąpię jakimś, y, jakimś tam elementem y, z 40 jakieś, nie wiem, od Ciebie wyżula. Jakieś nogi Mark 8, czy coś takiego. Y, I druga rzecz, y, którą zrobiłem, to jest załoga do pojazdów. Y, miałem z Forza kupionych tych y, takich y, kolesic, tam wyglądają z tych y, z włazów z, z, z rynosa czy tam do czego tam przykleisz. Zrobiłem jednego takiego, jakby dowódcę czołgu z lovnetką i dosyć mocno zacząłem przerabiać sponsony w swoim, w swoim Landriderze. Postawiłem je w bok tak, żeby wyglądał jak ten herzyjny Landrider. Oczywiście mógłbym zrobić z plastikardu te takie, bo te herzyjne Landridery mają sponsony tak, że laskanony są pionowo, czyli jeden jest nad drugim, a nie obok siebie. Mógłbym zrobić plastikardu do budowy, ale przez to, że mam drzwi z już wklejone w Landereadera, to stwierdziłem, że trochę mi szkoda tych drzwi. Zwłaszcza, że cały landek też jest pomalowany, więc musiałbym go... No, dużo pracy poszło by na marno, więc po prostu zmagnetyzowałem inaczej te działka, pociąłem je trochę, żeby poprzestawiać lufy, żeby to nie było taka lazy konwersja, że obróciłem tylko i tyle. Więc yy, obróciłem je, ruszają się, bo są na magnesach. Yy, Casing do obudowy do heavy boltera też skróciłem, bo, bo ta w tym fordżowym zestawie jest krótsza i ma w tej obudowie taki czujnik, tam kamerkę czy coś takiego, mm. tak? rejestrator jazdy. <grym, <grym, żeby było wiadomo, że jak, jak w dupę wjadę kogoś, to czy ja widać. Też kultysta rzucił się, chciał wymusić ubezpieczenie. Tak. <grym>, i wiesz co, w, w, w, w zestawie landriderowym są takie, to się nad laskanonami montowało. Jeszcze ale jeszcze wysoki sądzie Wind wymusił pierwszeństwo. A nie Wind, co pan ma na swoją obronę? I, I, I zabił wszystkich. Tak. Wiesz co, jest taka kamerka jakby, co się nad laskanona. No wiem, ja To po wiem, prostu wiem, tą tak, kamerkę tak. nakleiłem na ten case i to tak pira oko wygląda. Mhm. Plus wyrzuliłem od Ciebie takie kanistry jakieś z benzyną, to też się tam z tyłu, tak jak w czołgach takich normalnych <grym> tylko wojennych były, przykleiłem te kanistry, żeby, żeby bardziej herzyjnie wyglądał ten, ten pojazd I, i tyle, tak na dobrą sprawę. Aliana coś ruszyłeś? Wiesz co, nie ruszyłem Aliana, ale yy, bo tak powoli, powolutku przemalowuję te trimy na moich, tych, na moich najtortach ze złotego na, na, na srebrny, bo to są bardziej herzyjne barwy. I, I tak pyknąłem, paru tych, pyknąłem parę tych trimów na, na tak zwykłych, jakichś tam podstawowych oddziałach. Yy, a jeszcze wymieniłem głowę i poprawiłem trochę malowanie na moim kapelanie. Wymieniłem mu głowę tej, bo wcześniej miał głowę Syvatara, to on został, mhm. zdjąłem ją i wziąłem mu raptorową tą taką z tymi skrzydłami głowę i, i tyle. No i to tyle, jeżeli chodzi o hobby. Większość, część czasu mi zjadało organizowanie razem z naszym gitarzystą. Festiwalu takiego dwudniowego, River of Booth, 10, zaprosiliśmy... Rzeka gorzały. 10 kapel zaproszonych, trzeba było wszystkich ogarnąć, wiesz, noclegiem, pobukować, tak dalej, tak dalej, po prostu, 3 miesiące roboty. Ale impreza się udała, nie wtopiliśmy hajsu. Nie? Udało się coś zarobić? Tak, byliśmy na małym plusie, no ale wiesz, bo... Nie robię tego zarobkowo, byśmy te zespoły zapraszali, to jest pierwsza rzecz. A druga, że dużo, dużo roboty przy tym mieliśmy i, i zdarzało nam się też, że zapraszaliśmy względnie znane, powiedzmy w Polsce, zespoły metalowe na poprzedniej edycji i były w topy, bo przychodziło 40 osób z jakichś tam względów. Łódź jest takim miastem, że czasami zapraszasz jakąś dużą kapelę, która tam sobie garze, krzyknie taką, a nie inną, przychodzi 40 osób, a potem robisz no name y jakieś, totalne no name przychodzi 150 ludzi, bo... Akurat gwiazdy się tak złożyły, że wszyscy mieli czas. Przyszedł no ale to może być tak, że właśnie loteria. trzeba inne, inne imprezy w Łodzi, nie? Może akurat... Znaczy nie, akurat wtedy nie było nic, jak żeśmy utopili. A teraz też udało nam się taką datę strzelić, że konkurencyjna impreza, jaka była jedyna, to jest Florence and the Machine. na no, dla Sarenia, ale to jakby target inny. No trochę tak. Chociaż Florence lubię, mam wszystkie płyty, te od pierwszej, lubię sobie... Solidna No, ale inne rodzaje rodzaj zupełnie, więc... Wyszło wszystko ok i tydzień teraz odpoczywałem po tej imprezie. Byłem psychicznie tak zmiażdżony jeszcze w robocie, miałem bardzo dużo do ogarniania. Jakieś egzaminy próbne, jeszcze robiliśmy tak na ostatnią chwilę. Koniec semestru był i e, początek nowego jakiś sprawdziany niesprawdziany. sprawdziany. Po prostu dużo, dużo takiej roboty poza. Prywatny czas mi zjadało po prostu milion innych rzeczy, które musiałem ogarnąć i tyle. No dobra, mogę przejść do swojego? Tak, Więc Bo... miał małego, skromnego, ja miałem długiego, ty masz ich jego. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja mam, się patrzeć. ja mam. E, Jak by to określić? E, potężnego update'a. Fikusznie zawiniętego. Fikusnie, tak. E, Na co? razie ten update jest mały, ale urośnie. Tak. Od. E, w sumie ostatni odcinek mieliśmy pod koniec stycznia jakoś, nie? więc od tamtego czasu no raz, że na cztery tygodnie byłem właściwie wyłączony w ogóle z hobby przez sprawy rodziny, że tak powiem, ale starałem się w międzyczasie coś tam zawsze działać i nie miałem jakoś koncentracji na to, żeby skończyć jakikolwiek projekt i zacząłem wiele rzeczy, mam zbudowane i spodkładowane i przygotowane do malowania dwa pojazdy, ostatnie dwa pojazdy orkowe. To leżą tutaj na tabce um, Już nawet nie będę... Na górze, tutaj na górze, na górze po lewej stronie. E, Który nawet nie wiem... Nie wiem teraz jak się nazywają, bo to, to już te nazwy są oczywiście takie, jakie są. E, więc one są... On Fajny pick-up. Tak, to jest... Są e, on tutaj wiezie głowy? Nie, on wiezie squigi. mój drogi. On, on ma bomby squigowe. On rzuca miny. Drugi tam jest jeszcze jakaś też wyścigówka, jakiś taki hot rod. Ogólnie ogóle bardzo fajny za modele. Zobacz, tutaj jakiś Niemiec umarł i, i Grob, ale śmiesznie się nazywał. Achtung Minen. To jest taki najbardziej souternowy z tych modeli. Właśnie, jak mówię, pick up truck, no. Tak, nie, mówię, pickard, prawda? Co tam jest? Takie bagi pustynny. No? Mhm. Tak. E one wszystkie mają jakieś nadbudówki, co da nie widzę, i tam wszystko leży w Sub tak zwanych. E Największą rzeczą, którą zrobiłem, bo oczywiście jak zwykle szwagier pomarował najwięcej rzeczy, ale najwięcej rzeczy skończył. Ja dotknąłem najwięcej modeli, <śmum> muszę przyznać, bo dotknąłem w tym okresie, słuchajcie, 50, 60 i kolejne 30, to jest 140 modeli, bo przepodstawkowywałem swoje orki. Zły dotyk boli jakiś czas. Tak, i wszystkie orki wrzucałem na 32 dwójki, mm -hmm. bo wyglądają raz, że dużo lepiej, a dwa, że. Bardziej mi się tak podobają, znaczy, ale wyglądają, lepiej, no i są teraz up to date, tak? Bo teraz wszystkie orki, które wychodzą, orki są na 30 dwójkach, więc to robiłem. A, no, przemalowałem 30 boysów, którzy byli w, dla klanu Deathscares, przemalowałem na Bedmunds, bo ma to sens. Większy, nie będę robił już gamer. Wiesz co, nie, znaczy, ta, Żartuję, nie. też to fajnie mieć spójną kolorystyczną armię. In, inaczej, no. też e, trochę powergamer, bo to są szutasi, którzy mają więcej strzałów, a musi są lepsi, bo tam przerzucają jedynki jeszcze i tak dalej, więc każda pomoc orką w strzelaniu się przyda. Natomiast to był mój czwarty klan, który niby był robiony, wskalsów e, czyli niebiescy, a główną moją częścią armii orków są speedfrixi, czyli no czerwoni. Tych mam najwięcej, mam dużo gofów, lub będę miał dużo gofów. No i badmumsi, którzy też mam dużo modeli do tego. I już jak miałem czwartą zaczynać, to już pomyślałem, że nie, nie, nie, po prostu dość. Więc więc tak. Kolejną rzeczą, którą robiłem, to było orki z Broadbola, Zacząłem przerabiać do, do 40 jako właśnie gofów, jako kolejna 30 gofowych boysów, na których zawsze będę wydawał jeden, znaczy zawsze, będę wydawał jeden cepek żeby zrobić z nich Art Boysów. dlatego wziąłem te orki z bloodbola, bo mają na sobie dużo pancerza. No i tam zawsze mają chyba 4 plus pancerz, jeśli dobrze pamiętam. czy Nie pamiętam teraz już. W każdym razie bardziej flafowo robię, bo są bardziej... bardziej weteran... weteranowi? Weteran... Doświadczeni. Doświadczeni wojownicy, tak, to chciałem powiedzieć. Nieco, no i jeszcze udało mi się parę gier zagrać. To na pewno jest jakiś tam sukces. Udało mi się parę gier zagrać w 40 -tkę w nowym lokalu u Kryspina w Stagrafie, który, który, który się otworzył od, u, tam jakoś przed, przed 14 lutego w okolicach Walentynek, więc tam się trochę działo. No i też pracowałem nad terenami, które ostatni czas, nad terenami, które miało, mają iść do tego lokalu. Bo nie mamy w ogóle, jesteśmy klubem czterdziestkowym, nie mamy w ogóle terenów do fantaziaka. A mamy coraz więcej ludzi w Łodzi, którzy chcą na przykład grać, a to w Sigmara, a to w Ninefage'a, a, e, a to we Pierścieni. To Władca to jest inna skala, nie? Y, no, zbliżona, wystarczająco zbliżona, żebyśmy mieli te same tereny, więc już wiesz, nie będziemy się roz... roz, roz... Fantasiakowe, myślę, że tak, te nowe, Sigmarowe, co tam, Realm Gate i tak dalej, to już by były dużo za duże, wydaje mi się. Ale ja robię swoje tereny, więc to nie będzie nic, okay. nic, nic, nic takiego, nie, więc to nie to, że kupujemy boxy i malujemy je. Ja robię górki, a osoby, które robią budynki i ruinki, grają w lotra, więc wiedzą, jak to dopasować. Jeszcze, ale do lotra też możesz mieć takie uniwersalne rzeczy: typu drzewa, takie skały. No właśnie, to, skały i no to, właśnie to, to, to będzie Do to 40 będzie pasowało. No, dokładnie, nawet. Bo strzelamy się na planecie, która wygląda jak średniowieczna Francja. Nie, nie, właśnie. Górki, górki które robię, są bez żadnych dekoracji, więc one będą do wszystkiego. Więc górki, robimy tak, dużą górkę, która wygląda jak wuzetka, jak to chłopaki określili. Nisk, niskie wzgórze, będzie bajorko, i dwie kęp, bajorko małe, bajorko duże i dwie kępki drzewek na każdym stole. I do tego będzie ruinka i cały budynek. Nie, Trochę tego będzie tam w tym wszystkim. Nie chwaliłeś się, albo nie zarejestrowałem, że masz kruta z Blackstone Fortress. Do tego zaraz dojdę, do tego zaraz Forty. dojdę. Tak, więc pracowałem nad tymi terenami i w tym momencie są w garażu i się... I się, I się malują, bo dużo z tym roboty jest. no Trochę, trochę rzeczy się nauczyłem dzięki temu, że na przykład szpacha gipsowanie nie jest najlepszym, nie najlepszą rzeczą do pokrywania terenów, ponieważ pęka przy wysychaniu, tak. jak jest jej za dużo. Na szczęście, farba, którą maluję jest farbą grubą, znaczy naścienną, i odpowiednia grubość warstwa tej farby za. Zamalowuję po prostu te. Nie, jak te, chcesz takie rzeczy, sary to gips budowlany, bo on ma mniejszą szansę, dłużej ci będzie wysychał, ale zrobi się twardy. To i tak. Ku, słuchaj, kupiłem za 30 zł. Mówię, wydam trochę trzy razy więcej kasy. Za 30 zł. Kupię gips spachlowy. Gips spachlowy, tak. Nie, gips spachlowy. No ten, ten taki, gładziowy, nieważne. No. Szybko Wykończeniowy. W 15 minut, nie? Tak, dwa dni. Po prostu masakra. Wcale 15 minut to on schnie, jak dasz warstwę, nie wiem, pół centymetra. Pewnie wtedy... Nawet do... nie pół centymetra, to kilka milimetrów, jakby po prostu do, do, do, do, wiesz, do... Nieważne. Słuchaj, bo jak wyrównujesz ściany, no to to ma tam... Dokładnie. E, no. Więc no. nauczyłem się wielu rzeczy, co robić lepiej i po, prawdopodobnie powstanie z tego trochę tutoriali, bo będę chciał pokazać, jak zrobić te rzeczy, e, czyli jak zrobić górki, jak wyciąć górki. Kupiłem sobie też trochę sprzętu. Kupiłem sobie wycinarkę Proxona, e, takiej chyba, chyba niemieckiej czy austriackiej firmy, która zajmuje się materiałami modelarskimi. Oni mają wycinarki do steropianu, stołowe wycinarki do steropianu, które jest moim następnym zakupem za 380 zł, ale możesz ciąć pod kątem prostym wszystko. Więc uh -huh, uh -huh. jak się buduje jakieś 40 tereny czy cokolwiek, no to, jest, to akurat rozważam, ale może się przydać. Um, dodatkowo mm -hmm. y zakupiłem trochę rzeczy z Wieland Cynics, Wayland Cynics. Tak? Woodland Cynics, przepraszam, kurde. Woodland Cynics, trawki, posypki, takie rzeczy, w formę do skałek, która leży tutaj pod półką. I to pomaga mi w, że tak powiem, w up up upstrzeniu troszeczkę tych górek, żeby wyglądały bardziej naturalnie i fak faktycznie górki w trakcie produ produkcji wyglądają masakrycznie. Po prostu wygląda, wiesz, pomalowane na brązowo, czy czarno, wygląda jak wuzetka, albo jak chłopaki wczoraj stwierdzili, że na no no no klocki, wiesz, yy, bo były na brązowo pomalowane. <śmiech> Natomiast jak już się doda te dry brush doda się yy kolejne warstwy, Nagle masz ten element taki, wow, to zaczyna wyglądać jak, jak coś naturalnego. Jak dorzucisz jeszcze trawki, kępki, flok, tafty, pnącza, które kupiłem do akwarium, to to zacznie po prostu wyglądać rewelacyjnie, moim zdaniem, i wystarczająco na teren. taki do No i przygotowuję 8 stołów terenu, więc to jest też trzeba trochę przykręcić to pokrętło jakoś. Mam no równowagę między właśnie dokończeniem a dokończeniem. Bo, bo ja nie jestem na przykład taki jak nasz kolega Sisi, który maluje tereny do i który po prostu, nie wiem, ma. Odpieprzaj na takim poziomie, że żeby... ja bardzo... nie mogę po prostu, to jest mistrzostwo świata. E, natomiast no, inaczej nie umie, tak? ja muszę się nauczyć inaczej, by nie mam na to czasu. <laughs> e, no i co jeszcze robimy? Aha, no i teraz tak, modele, które mam przygotowane, bo zakupiłem trochę modeli do malowania, e, które, na których będę robił jakieś streamy prawdopodobnie. E, przede wszystkim kupiłem sobie e, Kruta z Blackstone'a, e, Blackstone Fortress, e, kupiłem sobie go od od kogoś z tego, z Stagrafu chyba kupiłeś. Tak, Kiel, kil, kil, kilka modeli. z tego. A możliwe, że mi go dał. Kiesbim bo... Ci go dał, bo byłem przy tym. Chyba Kilka, ta, kilka modeli z tego mnie kusi, ale jeszcze się broni. Faktycznie, chyba mi go dałeś na starym lokalu, to było, nie? Że tak, gadał, bo tam... wy, wyciął Ci go i ma. Tak, bo miał jakiś boks, który był uszkodzony chyba i coś tam miał z nim tak, robić. Tak, tak, tak. Y, chyba chaos dla siebie wziął w ogóle, jakieś, coś powiem. takiego. Kupiłem sobie Iron Bossa z RTLW, no to widzieliście unboxing tego, tego bossa, on jest rewelacyjny model. Jakościowo, właściwie nic nie musiałem przeszlifowywać. Prawie nic nie musiałem przeszlifowywać. To jest do 40? Do 40 model zastępczy za jakiegoś Twojego Worbosa, prostu. Mm -hmm. nie? E Severine Rain, kupiłem sobie model ten. E nie, on nie był limitowany. Dojdziemy do tego, nie był. E ch chłop chłopczyca, komisarz. Chłopczyca, ale, dojdziemy, dojdziemy do ale bardzo mi się spodobał ten model i stwierdziłem, że z tego pomaluję. Mam, mam gwardię, przyda mi się jako jakiś komisarz, sierżant. Cokolwiek mi się przyda, po prostu. Bardzo fajny model, więc kupiłem. No i jeszcze kupiłem nowego Space Marina, tak? stoi jeszcze nie przygotowałem. Hey, tego retro! Tego retro. Tak, tak, tego retro, bo chcę sobie zrobić. No, kupiłem parę modeli, żeby właśnie. To się nazywa palet cleanser, czyli taki po prostu między malowaniem jakieś hordy, pomalować jeden model, taki zajebiście sobie go Dla odmiany. No. Dla odmiany, i później znowu móc wrócić do hordy. A, a że szykuje mi się robienie. 15, 30 lutasów, składanie 15, malowanie 30. Szykuje mi się odpicowywanie 30 Stormboysów. Sobie to muszę po prostu coś takiego mieć, żeby się przerzucić. No i jeszcze tereny muszę kończyć w międzyczasie. I jeszcze, jeszcze tak patrzę na swoją listę. Na swoją listę, że muszę jeszcze... A warsztat orkowy zacząłem robić, ten, który przyszedł, czy wyszedł jakiś czas temu przy Splitflixach. Zacząłem już na niego kłaść pierwsze warstwa, jest zmontowane, leży... nie, nie, to to jest coś innego. Jest w pudełku. Takie, co tam te narzędzia wiszą tak, na ściance. Tak, tak, tak. No, zacząłem tam drive tak. robić jakieś takie... To sw... było jako tereny w Spitfire? Nie, to nie, no, było, to nie było jako tereny, to był osobny boks. Okay. Tak. I to jest fajne, bo to daje ci jakieś specjalne zasady. Jeśli na przykład gorka nota postawisz przy tym, to tam jednego łunda może się no, okay. leczyć na turec. Okay. Jakieś to da nie widy. E no, i tyle, i tak naprawdę to. to ja ci się wetnę. No, wet wcinam Bo się. ten krót mi się skończył, że przede wszystkim bardzo fajny model. Tak? Bardzo fajnie. W sumie wszystkie z Blast są przynajmniej dobre, wydaje mi się. Blackstone no, co, mi się ta Elfia Rangerka nie podoba, bo za dużo ma tych bajerów a nie No mi się... dużo się dzieje, ale to jest charakter. No, na charakterach często się mm. dużo mm. dzieje w GIMU. W każdym razie skojarzył mi się Atom Smashes, który to mi ma zajebisty pomysł i będzie robił niedługo swój kill team. Mm -hmm. Dzięki temu, że w White Warfield wyszły zasady do krutów, mm -hmm. do kill teama. Mm -hmm. Kolej stwierdził, że bo on grał kiedyś tałami, to tał ich sprzedał, no ale czy to Fluffy, tam, że tam różne rasy są w ramach Tau Empire, mm -hmm. wcielone większą lub mniejszą siłą. E, no i między innymi są jakieś takie jaszczuroludzie ludzie e, okay. w tym Tau. I kolejś mówił, że zawsze bardzo chciał sobie pomalować e, jakiś oddział Lizardmenów do Fantaziaka, no ale nie chciał wchodzić w mega armię Fantaziakową. E, w Sigmarze on gra raczej chaosem, więc też Lizardmeni mu nie pasują do tego ale że wziął sobie Lizardmenów, kupił czy dostał, bo ma skrzynkę kosztowa, hmm. może można mu wysłać coś, tak? Hmm. E, w każdym razie Lizardmenów wypraskę jedną czy dwie dostał e, i zaczął brać na przykład e, Lizardmana e, dronkę e, hmm. tałową jako tarczę na rękę, albo jakiś tam poprzerabiany boltem marinsowy jako broń. I że to tak. będzie, będzie używał Counts S, krót, mhm. że zasady krótów, ale to będą lizardmeni przerobieni na sali. No, ale tych, tych, tych no. Saurus Warriors, już z tymi. No duży, chyba takich słówek, Wiesz co, w tym roku tyle żeby można było figurki takiej jakiejś rasy reptiliańskiej kupić. Możliwe, tak. możliwe. No także tak, tylko chciałem dygresję, że smugo pomysł, nie? żeby tak. Ja powiem ci tak, ja też myślałem, żeby krótko wziąć do kiltima, ale... No znaczy, bo masz większy pomalowany chyba. Nie, nie Tau, to mam w stu pomalowane, poza dwoma modelami. To jest Riptide, który leży w pudełku jeszcze i jednego Etherala mam tam, którego kiedyś kupiłem, mam się bardzo podoba. A to duże, dobrze. ten duży Walker taki? Riptide. Riptide. A ten drugi największy? Stormsearch. To masz pomalowany. Nie, nie, z TomSedger nie mam w ogóle. Mam Ghost Killa, chyba o tym myślisz. A, Ghost kill. To taki średni, no, no, no, no, taki, no, no. taki killer kiedyś, kiedyś bardzo wpierdol mi słyszyłeś tym Ghost Kill'em, Pamiętam, że bo on ma. Tu, tf... Dużo tf... Marisów mi skosiu. Fajne bronie ma, tak. A bo nie, tao Sanu, bo ja wtedy tao zęsanami na ciebie grałem, chyba. Możliwe. W każdym razie Riptide leży jeszcze w pudełku, którego dostałem ze 3 lata temu na urodziny w Fujicu. No to tak, jak mój repulsor dwuletni. Tak, on musi dojrzeć po prostu, ale powiem szczerze, że na razie nie grałem jeszcze Tao w ogóle w ósmej edycji. Kupiłem kodeks, kupiłem karty, leżą. Eee, muszę po prostu w końcu ich uch, odkurzyć i zagrać. Eee, ale to przy, przyjdzie na nich czas. Więc to wszystko jeśli chodzi o mój update. No nie do, do, do, tak jak mówię, nie pomalowałem dużo modeli, natomiast dotknąłem więcej modeli niż te, bo to było 140 modeli ponad. Eee, no i ogólnie przepodstawkowuję modele... 40 mówisz. 140. Modeli? 140. Asorted. 140 przepastawkowałem. No 50, 50 tych no właściwie nawet więcej, bo jest 5 unitów po 12. Plus jeszcze specjalne charaktery, więc tu jest chociażby 60. Tu 60 i tu 60. No to z, właściwie to 180 dodatku. Zbliżam się. No dużo, dużo, ale to nie jest malowanie. To jest wiesz, przepastawkowanie to jest jednak prosta robota, ale mentalnie. Ale mentalnie ostatnio nie miałem na nic więcej siły, więc. Więc tak, no i jeszcze jako, jako hobby progres wróciłem do, zrobiłem jeden stream. Mam nadzieję, że wrócę do tego, żeby malować chociaż tą godzinę dziennie z, z ludźmi na, na, na, na, na YouTube. I tyle chyba. Także możemy zakończyć warsztaty. Przydługie warsztaty nam wyszły, no ale. trochę chyba, żeśmy się nie widzieli. że nie próżnowaliśmy. Oczywiście pamiętajcie też, żeby w komentarzach napisać, co tam wyżeście wymalowali, bo też byśmy chcieli poznać, e, z czym e, chcielibyśmy to po prostu zobaczyć, nad czym wypracowaliście i co, wy, co Wam udało się zrobić przez te ostatnie praktycznie dwa miesiące bo to już dwa miesiące mm -hmm. minęły od ostatniego odcinka, lub minął dwa, dwa miesiące jak, jak wyjdzie odcinek, e, co Wam się udało zrobić, co, jakie żeście Wy postępy w swoich armiach zrobili. Co Wyście zmalowali? Coś ty zrobił dla realizacji planu. <laughs> Nowych listów do omówienia mamy troszeczkę opór. w opór, bo yy, więc po prostu zaczniemy od tego co, trzeba tutaj przygotować taką naszą yy, no na bacie, listę. Tylko chciałem dodać, że może niekoniecznie będziemy się White Warfami kierować po pierwsze, bo już dlatego, nie wychodzi, że to już nie, nie jest broszurka reklamowa aż tak bardzo, tylko są artykuły, no a po mam. drugie nie mam marcowego, jeszcze nie, ale... nie odebrałem, skupmy się na tym co wychodziło. Więc pierwszą rzeczą, jaką może się wrzucił, to jest Kill Team Arena. Z pytaniem, czy omawialiśmy to już w poprzednim odcinku, nie, nie jestem ma pewien. Nie omawialiśmy, bo wyszła po, bo już odbierałem to na nowym lokalu, a pierwszy, no, ostatni odcinek mieliśmy. No, jest, zajawki mogły być wcześniej. Mogły tak? być, ale już wiemy teraz, co to jest i mogę, możemy powiedzieć coś na ten temat. Nie? Uh -huh. Może ja zacznę, bo kupiłem tego boxa. Kupiłem, stwierdziłem, że wezmę sobie, ponieważ podoba mi się rozwiązanie grania kompetywnego w Kiltima. Może nie jako samo, że o, fajnie grać w na narracyjną grę kompetytywnie, natomiast fajnie jest, że to jakiś dodatkowy element jest wrzucony do tego. Więc, więc zakupiłem. Tereny leżą tutaj w pudełku przygotowane do spryskania prys i malowania. Natomiast co otrzymujemy w pudle? Oczy oczywiście otrzymujemy podręcznik, który wyjaśnia wszystkie zasady. jak To jest ten sam rollbook, co... Jest dodatkowa książeczka. Tak, właśnie, bo masz tam te wszystkie reguły armii, wszystko? Nie, nie, nie, nie. tam nie, nie, nie masz reguły armii. Do tego musisz mieć core manual, mhm. to, to, to jest dodatek. Mhm. I tam masz mhm. powiedziane, jak masz przygotować każdy stół. Bo Czyli każde... nie jest tak, że kupisz sobie pudełko Kiltima Arena i możesz grać nie, w kierunku. Nie, okay. musisz mieć podstawkę Areny, <słuch> Kilo mhm. e, Ponieważ to jest po prostu tylko dodatek, który mówi ci, jak grać, żeby były równe szanse, że nie ma, że nie... grać była jak najbardziej symetryczna. Że jedyną różnicą na stole jest budowa Twojej armii. Tak? Więc nawet stoły są ułożone w symetryczny sposób. A czy masz z góry narzucone jak mają tak, plansze wyglądać. Tak? Lub też możesz sobie narzucać, no bo wiadomo te plansze są. Dostajesz dwie plansze dwustronne, czyli cztery różne ustawienia terenu. I masz, grasz nie? po mm -hmm. prostu. I tam wytłumaczone są gry przede wszystkim na dwóch graczy. Na czterech. Też są jakieś misje na czterech graczy. No i są jest oczywiście zestawy specjalnych kart, które możesz wykorzystywać w grze tylko w arenę. Tak? Bo to są dodatkowe, dodatkowe rzeczy. Y no, box nie był tani, bo box kosztuje chyba coś koło 200 złotych. I tam są... To niewiele więcej niż 10 kios Space Marines. Tak, w sumie. Natomiast masz troszeczkę tych barykad, więc jeżeli chcesz grać albo wykorzystać te ścianki różnego rodzaju w ogóle w swoich normalnych grach, bo możesz też sobie po prostu porobić budynki jakieś, to jak najbardziej jest to mile widziane. Minusem tego moim zdaniem jest to, że żeby zagrać to tak naprawdę każdy gracz Trochę jak Shadespire, powinien iść na turniej e, z ze swoimi płytkami, każdy gracz powinien mieć swoje płytki, mhm. bo y, koordynator, organizator turnieju ewentualnie musi powiedzieć pierwszą grę gramy, tak jak w 40, pierwszą grę gramy na takim rozstawieniu, taką misję, tak tutaj musi powiedzieć gramy na takiej płytce, po prostu taką misję gramy. Bo, no bo musisz wiedzieć, po prostu, nie, grając co najmniej trzy gry, musisz mieć trzy płytki, czy trzy strony, więc musisz mieć płytki, co, co eliminuje troszeczkę graczy, którzy myślą sobie, na przykład, tak jak ten, który nie kupił tego i myśli sobie, o, zagrałbym sobie, no, musisz liczyć na to, że jeżeli byś kiedyś po, poszedł na turniej areny, to musisz mieć swoje płytki, no bo przeciwnik też musi mieć, ale każdy musi mieć swoją, mhm. lub też klub musi mieć, to jest w ogóle już niszczące dla klubu, no bo musi mieć każdy zestaw kosztuje 200 zł. No, wyobraź się teraz. Turniej na 10 osób, 5 zestawów, 1000 zł Do widzenia. Nie? Jaki klub to zniesie. E, więc już mamy plany, jak to zrobić, żeby wydrukować sobie po prostu to samo, tylko, że, wiesz, albo skanować Ma pewne doświadczenie w tej dziedzinie, jeżeli widziałeś moje karty Skillteama. Tak, tak, tak. E, no, więc moim zdaniem w ogóle pomysł świetny, tylko ciekaw jestem, jak to wyjdzie. No, u nas Paweł, kolega z klubu, próbował zorganizować turniej Areny, na który zgłosiło się dwie osoby. W momencie, kiedy zmienił z turnieju na kilkim po prostu nagle mu się pojawiło chyba 10 osób, z, nie? Tak, z czego mu się ostatecznie pojawiło 6. Nie? Miał różne życiowe sprawy, bywa, bywa różnie. Nie, więc na chwilę obecną to jeszcze nie jest aż tak popularne, jest za drogie po prostu na, na, na chwilę obecną. to musi, musi jakaś firma wypuścić mapy i maty i, i już. Będzie bardziej popularne, ale sam pomysł e, słuszny. No i wyszło jeszcze w międzyczasie, bo nie wiem czy to jest w, w notatkach, nie, nie ma w notatkach z tego co widzę, ale wyszedł jeszcze został zapowiedziany box Kill Team Leeds. Jest w notatkach w dziale Gamma A okej, okay, mm. dobra. No, ale to może, może już omówimy, bo to jest bo tematycznie. Bo tak. o co chodzi, jest tak, że wywidną wy kolejne boxy, które... Przewiduję Kill Team Dedicated Transports. Tak, no już kill się Kill Team Super <laughs> Kick, the Kill Team Lord of War, tak? Już... Oto, oto mój Kill Team. E, pięciu kultysów i Storm Lord. I No trochę, trochę jest śmiechawał. Mam nadzieję, że nie pójdą do tego stopnia, że będzie na przykład... Kill Team Flyer. Jeśli się pojawiły Elite, to na pewno będą Kill Team Elite, Kill Team Fast Attack jakieś i będą limitowane Pewnie tak. tak. Znaczy, sorry, miałoby to sens, jakby to jest, że na przykład tak jak było w Shadow War Armageddon, że jak tam wydałeś jedno Promethium mhm. Charge, to mogę Terminatora do danej misji, albo K.O.S.P.A.N.A. Mm. jako takiego mm. wiesz One of Specialists. Jak w Necromundzie masz tych wszystkich, yy, jak to się mówi, tak? Bounty Hunters, i yy, tagons, tak? Tak, tak, tak? No, jak, Tagalong. jak to chyba. Nie? Tagalong, jakoś coś takiego, mm. tak, tak, tak. tak. Miesz, może żebym, bo... Że jednego, okej, okay, jak mogę jednego termosa dobrać, tak jak jednego komandora, Jednego raptora, nie? czy coś takiego. Ja ma... Spoko, spoko. Na, to... I, tylko na jedną misję. Tak. No. no tutaj jest taki trochę inaczej bo tutaj będą boksy całe które będą waszym kiltimem tak naszym kiltimem będą no ale będzie, będziemy mogli pewnie mieszać więc wychodzi to tak że kupujemy boks tak jak jest zapowiedziany boks orkowy że flashgitów w pięciu wyjdzie mm. po prostu wypraska flashgitów i pewnie grając samym boksem tym nie będę używał pięciu flashgitów natomiast później będę mógł sobie, po prostu będę miał opcję do swojej tak jak mówisz do swojego normalnego kiltima, że znaczy wiesz, mam nadzieję, że to też będzie tak jak przy, w przypadku komanderów punktowo zrobione, że jak na przykład twój Kill Team ma 100 punktów, to możesz dobrać komandera i on też będzie 100 punktów kosztował, tak? Mm -hmm. Że elity, jeżeli będę chciał pięciu termosów w kill teamie wystawić, to oni będą kosztować 300 na przykład. Albo chciałby jakąś absurdalną no, ilość punktów. Tak, no, tak, tak, tak, tak. Mam nadzieję. Żeby to, bo to wtedy przyćmi jakby zwykłe teamie. Jeżeli punktowo bardziej się będzie opylało brać elity, mm -hmm. to wszyscy zaczną grać elitami, tak? No. No tak, tylko że pamiętaj, że Elite będzie miał 5 modeli, a są 3 modele, a Piechoty będziesz miał na 200 punktów. Okay, a ten mam 5 modeli w kill na No dobrze, na 100 punktów. A, tak, ale teraz jeśli weźmiesz, no okej, okay, no w sumie zobaczymy, jak wyjdą jak punkty. A na chwilę obecną podoba mi się pomysł. Nie, no ok, fajnie, że jest opcja, tak, że nie jest, bo nadal Twój gracz musi się zgodzić, że czy gramy, gramy w Expansion, tak? Tak, tak jak na commanderów. Tak. Jeżeli gracz powie, nie, gramy zwykły, podstawowy w kill Team, to gramy zwykły, podstawowy. Więc można nadal robić turnieje czy tam rozgrywki ze znajomymi. Dobrze słuchajcie, gramy na podstawowe kilkim i to wszystko. Mhm. Lub też powiedzieć, gramy na kill Team, elity, komanderów i fast Ataki i co tam jeszcze może być? Heavy. Super heavy. Super, super, super heavy. Super heavy. Super heavy. Super heavy. <laughs> Oto mój zwiadowczy, Imperial Knight. Ceny, je, ceny nie wiemy jaka będzie, ale z tego co widać było na zapowiedziach, e, będą też to boksy takie jak do podstawowego kilkim. Ale nie będzie chodzi. tylko książeczka ta jak Commanders? Możliwe, i będą, bok złoty. i będą boksy, które będą ci mówiły, jak masz wykorzystywać no, tych łódków. I ja tylko liczę na to, że jeżeli. Flashgitów kupię box y, dlatego z dwóch powodów. Dlatego, że no, kilkiem melic ja, i będę potrzebował ich. A dwa, że po prostu oddział y, flashgitów w dziesięciu jest najlepiej wykorzystywać. I mam pięciu, więc po prostu i tak muszę ich dokupić. Więc no to, no to jeśli to przyjdzie się. z terenem, na przykład, jeśli mają być z terenami, no to dlaczego miałem tego nie zrobić? Mm -hmm. no? I tak planowałem ich kupić. No dobra, więc to by było. Kilkim rośnie. No to. W fajnie że rozwijałem ten, ten, ten wątek natomiast żeby właśnie nie doszło do jakichś absurdalnych sytuacji dziwnych nie? to by było żeby się to nie żeby nie spieprzyli po prostu dobra przechodzimy do jeans mhm. bo niedużo dostali <coughs> pod koniec stycznia na początku lutego można powiedzieć że taka fala przyszła jeans skillerowa. <coughs> kodeks, <coughs> kodeks nowe jednostki nowe modele Co no, Mówimy sobie tak animacja, na szybko Zapowiadająca ten cały Tak. Kraw. Dobrze. Atalan Jackals, czyli szakale atalańscy. <grym> <grym> Są oczami, uszami kultów genokradów. I tutaj mamy cztery motorki wyszły i jeden kład. I to tylko jeden oddział jest, nie? Tak, tak. To <grym> jest w sumie tak, chociaż musiałbym sprawdzić, czy w nowym kodeksie, bo nie, nie grałem... W sumie w życiu nie grałem motorkami, nie raz grałem motorkami mm -hmm. marinesów, ale to była siódma edycja i wtedy było tak, że mogłeś wziąć bike skład, czyli mm -hmm. na motorkach i do tego bike składu w ramach tego samego unita dokupić attack bike, mm -hmm. a mogłeś też wystawić attack bike. Squad. Osobno, jako w Space Marines, teraz jest Więc tutaj podejrzewam że też, że masz oddział bajków i ten kład jest... Ciężkim towarzyszem. Pewnie z ma tle samo. Tak. Nie wiem, nie, nie widziałem zasad w ogóle. nie, nie Jak nie heavy weapon albo jak się, Tak, słuchajcie. Żaden z nas nie gra genokradami, więc przygotujcie się, że będziemy oceniać wygląd modeli, a o Rulsach powiemy niewiele albo wcale. Jackal Alfus, Ale modele są, modele są czyli, czyli bardzo są z, ładne. Janusz Alfa to jest <śmiech> dowódca na motorku tych <śmiech> motorów. No fajne, że sobie przystanął, oparł się na nóżce i celuje z karabinka. A to nie jest laska? Nie, to chociaż. Zawsze mi się wydało, że to laska jest. Nie no, Rima za brzydki. Bierz. Twarz ma po prostu, jak teraz tak patrzę na zbliżeniu, to twarz ma taką trochę.. Derpową ma trochę. A dobrze, teraz tak, ochroniarze Magusa, niejacy lokusi. To jest taki pan w płaszczu. Opiera się o mieczyk i na plecach ma jakby mieczy wiedźmińskie. Gdzie masz? Gdzie masz? Pierwszy. Lokus, tak? Tak. Dalej Magus, to już jest naprawdę pani, bo widać, że to tak, to, to już jest pani. Bardzo fajny model. Łysa i z Klingońskim czołem. Tak. Znaczy ten element Jeans dealerowy, tak? Materiał... Tak, oni mają takie wypustki na głowie, mm -hmm. tak, tak, tak. E... Fajny model, taki nieprzesadzony. Trochę miś przypomina tą laskę, jak ona się nazywa ta Scottem, co Eldarska taka. Jak ona się nazywa? I w rain chyba, no. Sama ale taka... u Iwreń dużo więcej się działo. Tak, tak ale taka sama poza w sensie, że jedna noga do przodu, płaszczyk z tyłu, no, no. ręce tak dynamiczne. Tak, coś podobnego. Pseudodynamiczna no. taka poza, nie wiem czy to tak można nazwać. Ale... Dobrze, mamy też <śmiech> Pan Radiowęzeł, <śmiech> tak. <śmiech> Klamawus, to jest demagog kultu, który chyba zachęca chłopaków do walki. No, taki Voxcaster nie? No coś takiego. <śmiech> coś, co, coś Master tutaj. of Signals. Dalej, Sanctus, Sanctus, taki asasyn, powiedzmy. Mm -hmm. Clint Eastwood, Jeans, nie, Jeans to nie, jest, nie, to nie jest. to nie jest To jeszcze nie ten. To jeszcze nie ten. To nie, nie nie. jest taki koleś to ze sztyletem. Się... cloak and Dagger, dosłownie cloak and Dagger, bo ma tak sztylet i płaszcz. I fajny ten, I... ten genek tam z tak, Okularcanem, małego uczniela familiara. Potem Nexos, to jest pan ze stolikiem, pan z Nottingham. Tak, bo to... ten ten schemat holograficzny budynków, który widzimy na tym stoliku, to jest tak naprawdę rzut z góry budynków Warhammer Worlds z jest... Nottingham. To jest fajny tak. motyw, fajny, lekowy mm -hmm. taki. To tak. jest tak, meta figurka, koleś w gierce wargamingowej gra w jakiś wargame. Tak, <laughs> to, e, trochę tak. No i element terenu, tektonik, drill. Eee, już bardziej w czterdziestowej nazwie nie można było dać. Tektoniczne frak wiertło. Frag wiertło, tak. Fak Znaczy te, te, te, jakby te, te książkami... platformy no? to są z, sektor mechanikum typowo. Tak, tak, są samo, takie tak więc... zwykłe. Ale jakby takim tłumaczeniem książkowym, Black Library, to by było tektoniczny, kurwa, wiertło. Bo FAG zawsze jest jako FRAG w, w, w, w książkach. E, a nie FAG? Nie, FUG było, w tych co ja czytałem przynajmniej. No, F możliwe. Fugging. Ja teraz czytam 13 Legion. E, 13 Legion? Tak, 13 Legion i tam FRAG mówią. W starych mówią FRAG. No może. FRAGER. FRAGGING FRAGER. <laughs> Dobrze. Brood Brothers, czyli jak przerobić Gwardię Imperialną, żeby wyglądała na Jeanskilerów. Ale to już jest boks od dawna, ten boks. Tak, yy... ale teraz yy, był chyba pięcioosobowy, a teraz jest dziesięcio czy coś takiego. Nie, wydaje mi się, że tak? zawsze był po prostu boks Gwardii z wypraską dodatkową, tylko teraz to się nazywa, zmieniło nazwę na I Brood i Brothers. I to, chcieli heavy ten skład. Tak? Nasz Las jeszcze, nie? Wydaje mi się, że zawsze to jest... W normalnym boksie... A, może macie rację. Może macie rację, że było... Normalnie, do dziesięciu kolesi, nie, mały, było, nie, nie było dużego i teraz jest działo i nie jeszcze... Nie bo... chcę powiedzieć, że start collecting, ale taki, taki mniej, pomniejszy, wiesz, hmm. box zbiorczy. No dobra, i G-Steller Codex, kodeks, który oczywiście, nie będziemy mówić kodeksu, bo żaden z nas się na tym nie zna. <głos> na, na, na, na, na Natomiast, no dobrze, przechodząc dalej, jeszcze wyszedł Achilles Ridge Runner, to jest taki nowy czterokołowy pojazd. E, też do Widać, że to jest jakby z tej samej stajni, co pojazd z poprzedniej edycji. Znaczy, cywilna, cywilna, jakaś bryka przerobiona na potrzeby wojskowe. Tak, tak, tak. Tak jak, nie wiem, w Afryce przerabiają jakieś takie zwykłe. Pikapy. No. Hmm. Technikale to się nazywają. No, dorzucają jakieś tam Działko. Browninga, karabin czy coś takiego i dawaj. I tu jest pani też pani w wieżyczce z Mhm. E, poza tym. Biofagus, biofagus, nowy model. Widać takiego alchemika już bo ma różne takie fiolki. On jest zarąbistym modelem. Ja. Powiem ci szczerze dużo się dzieje na tym modelu. Nie wydaje, że to jest koleś familiara swojego. Widać, że to jest koleś, który nie będzie szedł do walki, on po prostu będzie gdzieś tam stał z tyłu. I, i, do, tak. I on nie ma iść do walki, on będzie, on będzie żegotał, on będzie kluczył, będzie, będzie, będzie no stukał pukał bo, bo te, wszystkie, no, te wszystkie fiolki będą się odbijały. nie? Mm. Tak jak się śmieją z nowych e, Space Marinów, Primarisów, że oni są do skradania się, a mają masę po no, poszczepianych na... No bo, zwłaszcza Space Wolves, nie? Tak. E, dalej, mamy Aberrantów i Abominanta, czyli ich szefa. I w Aberrantach jest ten bardzo fajny model, który już kiedyś była zajawka jego, że wyrwał znak drogowy tak, z kawałkiem betonu i idzie bić tym przyrządem. Trochę mi się przypomina klimat, ta, ta polska gierka była... E, Franki? Na Neuroshima Hex. A, tak. Mhm. Takie i, ta, i, I tam była taka. Zdechowano. I tam był jakiś taki model, chyba coś mi się kojarzy że ze znakiem, szedł też. Tak. No, no, Może mi no się ja duży, zły pan. Abominant jest kolosem i Już fajnie. Używa Warhammera, więc wszystko fajnie, jest. Fajnie, że ma dwie twarze w ogóle, nie no. zwrócić uwagę. Dwie twarzy i język pośrodku. <grych> w sumie tak, no. Znaczy półtorej twarzy. Półtorej. No, nikt nie powie na niego, że jest półgłówkiem. Jest <grych> <z> półtora główkiem. <grych> Z daleka najwyżej, <grych> można mu tak powiedzieć. Tak. Znaczy, mamy jeszcze coś do dżynestillerów? Hmm. Coś jeszcze było w ostatnim... W Oczywiście kostki wyszły razem z kodeksem y, i z kartami. Nie, to chyba wszystko. Tak. wszystko, wszystko. Także premiera Still, Carlton, No kartu, jest, jest to też armia, która cały czas, jak słucham różnych e, opinii, jest to jedna z tych armii, którą zawsze chcesz grać jako drugi, żeby przeciwnik się wystrzelał, kiedy nic na stole nie ma. Bo wykorzystujesz te swoje właśnie ambusze i tak dalej, te specjalne właśnie zasady. Czy, czy, czytałem, że w tym momencie oni mają duży potencjał, żeby szybko się znaleźć in your face. Tak. Bar bardzo szybko wiesz. Oni mają nie dość, że mają e, możliwość pojawienia się na stole przez te wszystkie swoje e, włazy, które... Ale też blipy mają. I blipy Ale, mają. Że mają. możesz oszukiwać przeciwnika, że niby tam wyjdziesz, a wyjdziesz gdzie indziej. I... Tak. I dodatkowo jeszcze teraz jest tak, że... E... Nie jestem pewien, czy to wyszło, czy ktoś chciał, żeby wyszło. Kurczę, teraz już bardzo dużo tych rzeczy słucham, ja powiem szczerze. W każdym razie jest chyba jakaś. Założę, że to wyszło. Jest jakaś mechanika, która pozwala za kilka Cepeków. Dorzucić do dodatkowe blipy, które są blankami, mhm. czyli są puste. I w tym momencie dorzucasz sobie na przykład na jedną flankę, dorzucasz sobie 4-5 blipów. Wróć się tam za myśli, te... Wiesz, ktoś myśli: O kurde, ale tam ich będzie, tam. nie? I teraz nie wiem, no, może być, możesz tam 5 oddziałów swoich, swoich położyć, a może się okazać, że to są po prostu jeden jakiś kolej zwykły i, i 4 puste blipy, nie? Mhm. Więc to jest bardzo fajne, totalnie gra. E, e, znaki zapytania same na stole masz. Natomiast nie jestem pewien, czy to jest w grze kompetytywne, jest to coś, co chcesz, Nie wiadomo. Scena turniejowa pokaże za tak. miesiąc, dwa. Mówisz, wystarczająco już dużo jest niewiadomych w grze turniejowej. Rzuty kością, gdzie ludzie mówią zawsze, że w grze turniejowej nie powinno być rzutów kością, powinno być, wiesz, wiem, jest papier nożyca, tak? tak? Ci robią to, ci robią tamto, te, no oni zawsze robią to z taką wydajnością. Wiesz, Warhammer ma element losowości, zawsze miał i pewnie zawsze będzie. Tak, tak, tak, tylko wiesz, ludzie, którzy mówią, że jak najbardziej zbalansować, którzy szukają tego świętego grala balansu w 40. To wybrali nie tą grę co <laughs> Pomijam. No dobra, przede wszystkim podoba mi się, że te mm. modele w odróżnieniu od np. przykład Guardów i, i paru innych releasów, które były wcześniej, nie są przegięte, nie? Tak, są mm. takie absolutnie tak jak być jest w tyle, tak jest tyle detalu, ile być powinno, mm. nie, nie są obwieszeni jakimś półgwie i jaką ilością szajsu. Nawet ten medyk czy tam alchemik, mm. który jest chyba takim najbardziej busy modelem, jest taki że ma płaskie pojaśnię. Porównaj z tym, tym Guardów, co ma miliard fiolek na gałęzi przyczepionej do plecaka, tak? Tak, nie, tam było za dużo. No więc do Blackstone Fortress wyszedł straszny ambul z ambulatorium. Ambul z ambulatorium. Piękny model na konwersję na... Chaos mega, mega nobowego... Orbosa czy Ale żeby mega... jechał na tym, czy. Nie, nie, mega Albo noba po prostu robisz, albo Orbosa po prostu. Głowę mu zmieniasz, widziałem fajne konwersję i big Chop'em mu wyłapy dajesz i... Ale taki bardzo organiczny jest. Tych A, ty na... Ambul O, przepraszam, o ambocie, ambocie mówię, przepraszam, nie, nie, nie, to nie, Na razie Ambul. To przepraszam. Bo bardzo podobne po, po nazwy, to nie wiem. No bo Ambot to jest chyba robot, który ma w ogóle udawać Ambula. Nie wczytywają się we flafa, ale chyba tak to działa. Nie wiem. W każdym razie wiem, Ambul jest zły, groźny, brzydki i, i stary jest... ambul mocno śpi. <śmiech> to, się to, jest go ogóle, i... to jest w ogóle odświeżona wersja takiego bardzo starego. Z roku tak? tak. Oj, z eee... czasów starych, starych. I ten model był malutki w ogóle. To jest nawet ten Luetin zrobił artykuł o Ambulach. O, o, o, o, o, o, o, o, Nazywali go. Stary mm. model w kontraście do dużego. I ma Boar dwa przydupasy takie mini czerwie z Duny, mm. które wiercą. Wiesz co, one mi przypominają bardzo te, te, te z, z tego, z, ten nurglowe, pamiętasz? Robaczki. Z, z tak, naszych... troszkę tak. I o właśnie, tu jest napisane, że ma reguły do czterdziestki. Do Stealerów może być. Modify the Stealer Infestation Battlezone Rules from Vigilus Defiant, replacing the Genestiller Infestation of death of an Ambul. Czyli możesz go wystawić jako element armii Stealerów, który będzie po prostu... No cóż, będzie po prostu jako ginsy infestation? Znaczy taki neutralny, bo to są sugestie scenariuszy, że na przykład y, patrol piechoty Asra Militarum napotyka Ambula przeszukując dżunglę. Mm -hmm. y, bitwa na arenie drukarii, y, stawia Witche przeciwko Ambulom. Czy co, to taki element narracyjny po prostu? Po prostu no, no, bo co jest tam możesz sobie narratywa jakiegoś zagrać, coś takiego. Odziąz Specmarinów musi wykonać próbę krwi polując na Ambula. Wciekły Ambul broni swojego gniazda przed tyranidami. Slime Marbo stalks an Ambul through a dead world forest. The poor creature! <laughs> no tak właśnie, to są inne sposoby na dodanie Ambuli. Zmodyfikować Jeans y, Direct Infestation. Jeden losowo wybrany Objective Marker jest gniazdem Ambula. Na, na początek każdej, bitwy, każdej rundy bitwy gracze rzucają kostką, żeby zobaczyć, kto kontroluje ambula na, czu, na czas tej rundy. Tak, czyli oni end... taki wild card, trafie, tak, ale Neutralby, fajny, ja żeby spory. ubarwić sobie grę. Ewentualnie. No na przykład, jakbyś zrobił misję, co? Na przykład granie na jakimś Space Hulku, grasz czy coś w tym stylu. I nagle. nagle... Runda Dr druga. Dobry wieczór pan. Po <śmiech> <śmiech> oh, <kurde. śmiech> Że się potrafi teleportować, nie? Znaczy w sensie robi tunele, ale no działa to jak po prostu teleportacja, tak. że 10 od. Taki od... ambulowy da jump. Tak. Dziesięć? No dobra, no, no 9, to... 9 cali od... od jeżeli od... pamiętacie, to w Shadow War Armageddon yy, można było taka, grać misję... tak że, znaczy, że wyskakuje, już nie pamiętam jaki stwór wyskakiwał, ale mógł ci nie na widzicie, początek... Nie który... wiadomo jaki stwór, jaki stwór. Coś takiego, tak, że na początek który mógł ci po prostu zjeść model. Jeden, tak, tak? Rzucało, się, rzucało się, czy w ogóle wyskakuje, później się wystawy rzucało chyba skąd wyskakuje. Tak, z której krawędzi stało w... chyba. Tak, i jeżeli był, jakaś, był jakiś model w, w, w jakiejś ilości cali od tego, to, no to mógł, mógł zjeść albo zaatakować, albo coś, tam, coś takiego. Coś takiego. No. Albo tak go przesrażyć, że całą turę był tak. tam... Wiesz, z paraliżu, to było fajna mechanika. Stary. Bardzo fajna. I to jest chyba coś takiego nie? też. No bardziej rozbudowane. No dobra, lecimy dalej. Bo dalej mamy z... panią komisarz, Severinę. Reyn. Właśnie, Severina Reyn. No zrobił się shistorm w internecie generalnie, jak ten model ja został pokazany. Ja nie rozumiem tego. tego e... Ja w pewien sposób rozumiem. Znaczy... Bo żebym wiedział, że to jest... Bo rzeczywiście, jak pokazali mi tylko model, to ja mówię, o, jakąś, wzięli jakąś młodą wersję Gaunta albo tego Eisenhorna, czy coś takiego. Ale młody miał imię, Severina Reign. Ale nie, ja zobaczyłem samo zdjęcie. Brady. Samo zdjęcie zobaczyłem, zanim przeczytałem, czytałem. Mówię, o, jakaś młoda ten. I to jest model, gdzie... Yy, bo później zobaczyłem też art z tej książki, na no której to. jest... Honor Bound. I na, na arcie z książki to jest kobieta. Nikt mi nie musi mówić, że to jest kobieta. No. Ja widzę, na modelu... Ty mi musisz powiedzieć, że to jest laska i ja wtedy aha, to jest mm -hmm. laska. Mm -hmm. I problem polega na tym, że Jeans leży mają te, te łyse, łyse zmutowane laski, i ty patrzysz na, yy, na model i to jest kobieta. I nie jest przeseksualizowane, nie ma cycków na wierzchu tak. i tak dalej, ale to jest widać. Kobieta. a tak? nie niej w, w, w, w skali 28 mi... mm musisz przesadzić trochę proporcje, żeby tak? było widać. No, I tak? ktoś mi musi powiedzieć, że to jest kobieta. Nie, bo Chociaż, wystarczy... chociaż stary, na. Przepraszam bardzo, yy... nie musisz ci powiedzieć, jakbyś mówił to wszystko na pe... mając pełen obraz, odwracasz model i widzisz włosy długie. Na tym, na Ja by ci to powiedział, każdego Wolf, Space Wolfa wracasz, też widzisz własne długie. Zaprosiłbyś go do tańca. Nie O tyle mnie to zdziwiło, że na okładce tej książki ma wiesz, ten sam Wargirl, ten sam mundur. I tam nie ma kłopotu, wiesz. Lepiej narysowane proporcje są. Po prostu, no. No. Znaczy, tak, no to nie jest brzydki model. Tak, to jest tak, fajny tak, model, fajna, no. dynamiczna no, fakt, poza. Nogi mogłyby mieć trochę dłuższe, e... żeby bardziej zaznaczyć to, że Znaczy jest kobieta, inaczej no? spodnie maskują, tak? Bo w momencie to jest naturalne, że jak masz spodnie mundurowe i rozkładasz nogi. No to te spodnie się tak rozciągają, że maskują twoje Właśnie wiodra zasłania, to też nie, nie widzisz wielki. Tak, na pierśnik, na na pierśnik metalowy zasłania, zasłania brzód, budowę tały. klatki piersiowej. No. Twarz, no, włosy maskowane pod hełmem z przodu patrząc, bo no. nie tylko. zasłania całą no, buzię. Także po no, ciężko, ciężko powiedzieć, ale umówmy się, to nie jest aż taki wielki problem. No po prostu nowy model komisarza do 40 ok. No nie, spoko, teraz. okay. Tak? To ja wyrażę ja, ja swoją opinię, Nie wiem, skąd jest ten buldupizm u ludzi. Nie, nie, nie u Ciebie, tylko ogólnie u ludzi. Ja, ja widzę ewidentnie tutaj kobietę, ewentualnie, jeśli, jeśli, by, jeśli to by było... Siła autosugestii, na podstawie zaba... zewnętrznych przesłanek. Ale jak zobaczyłem model, mhm. nie, nie zobaczyłem jeszcze imienia, to stwierdziłem, no jakaś laska albo młody koleś, nie? Ja właśnie, no mówiłem, właśnie młody koleś, tak? właśnie, moją... ale, ale skąd mi się wzięło, że jest laska? tak? Po prostu gdzieś jakoś, nie wiem, zobaczyłem to, później zacząłem imię, mówię, okej, okay, dobra, czyli laska jednak. Ale zgodzę się tutaj z, z, z argumentem, że może to być jako... E, jako, wiesz, e, jako młody jarek czy coś tam wcześniej stylu. I pewnie jakbyś włosy uciął, to pewnie, pewnie, pewnie mógłbyś go tam przeciągnąć. Nie? Natomiast tak czy inaczej, model sam w sobie jest świetny, fantastycznie wygląda. Jedyna rzecz, którą, e, która wiem, że ludzi będzie boleć, to że nosi są sobą kawałek terenu, żeby oprzeć nóżkę, no. <laughs> bo tu wielu ludzi mówi, że o, ja nigdy nie robię scenicznych podstawków, bo nie wyobrażam sobie, jak model może nosić są sobą kawałek terenu. Ale to jest jedna rzecz dla mnie. Model jest rewelacyjny. Wie, wiesz jaki, Zresztą jaki? można to uciąć i komentarz... podłożyć, nie wiem, hełm, chałośnika, wiesz, y, wiesz jaki argument jeszcze ktoś, i nigdy się nad tym nie zastanawiałem tak na dobrą sprawę, ale ktoś jak, jak opisywał ten model i tak. Ja bym się doczepił do tego, że ma szablę w tej samej ręce, że ona ma w prawej? Tak. No. I w prawej, też, z prawej strony ma pochwę, więc... No ciężko by się hmm. wyjmowało, tak. Bo musisz mieć pochwę z drugiej strony, nie? Jak jesteś praworęczny, powinieneś mieć z lewej pochwę, żeby wyciągnąć miecz mm -hmm. skutecznie. Mm -hmm. Tak samo jak niepraktyczne miecze wiedźmińskie, gdzie w serialu z Żeblowskim zrobili po prostu zakrzywiony, mm -hmm. tak, szab szablowaty miecz, żeby on to mógł jakkolwiek I wyjąć i włożyć. że znaczy w książce jest zawsze opisane, że on, ja to sobie tak wyobrażałem, że on zawsze łapał zapasek, pasek, pociągał go do przodu i miecz mu się... Wypada mu z Ty Kurde, to, faktycznie. Ja fa faktycznie ma tam... Znaczy, to, to, jest, wie, to jest... Wiesz, ja na to nigdy bym nie zwrócił uwagi, dopóki mi ten ktoś tam nie napisał, ale z drugiej strony może już walczyła jakiś czas i sobie zmieniła rękę. I tyle. Jakbym jeśli się okaże, że ma kaburę do, do bolt pistoletów... A no, w ogóle nie ma, wiesz? Ale jak jeśli by miała w lewej, no to to by było, wiesz... że znaczy, gdzieś tam w Znaczy, akurat momencie... z pistoletami to jest różnie, bo niektóre armie miały z tej samej strony mm -hmm. kaburę, co ręka, która mm -hmm. to wyciąga. A u Niemców była właśnie, że była z przeciwnej strony i był rękojeścią do przodu, mm -hmm. żebyś mógł, jak leżysz płasko, na przykład jesteś pod strzałem, żebyś mógł bez zginania ręki wystawić i mm -hmm. wyciągnąć. Bo jak leżysz płasko i zegniesz, żeby stąd wyjąć, to możesz Ale Zobacz tak. sobie też zdjęcia tych kowboi. Co jeden, to miał po swojemu kaburek, że u, Jednemu łatwiej było tak dobywać, drugiemu mm. tak jak miecz, że przeciwległe. Na krzyż i, mieli, ta... tak, jakoś w kroku. No. Nie. Tak samo jak żołnierze, zobaczcie z sił specjalnych, jak noszą noże, na przykład tym uchwytem dołu, że go było tak łatwo wyciągnąć z kamizelki, mm. czy, czy tak, czy z buta. Co wiesz, co człowiek to ma inny no, pomysł na jak mu wygodniej. A czy tak, no mówię, model spoko. Nie spoko, jest wygodne, yy, bardzo ładne. Nie wiem, jakie ma rulsy, być może ma fajne rulsy. Znaczy, Dzigi, jeszcze inna sprawa dochodzi do tego. Wiesz co? Ten shitstorm też zahacza o tę tą całą poprawność polityczną, która się powoli zaczyna wkradać. I pamiętasz ten cały gówno burza o futro Horus'a była? Mm -hmm. Ja myślę, że Kobiety to z też Kobiety ja to myślę, że to też zahacza o to takie, wiesz, że, że będą próbowali SJW atakować Warhammera. I, I może się nie wiem, niektórym wydało, że ten model to jest pierwsze znaki czegoś takiego. Nie? To niech wiesz, wyleję sobie kubeł zimnej wody na głowę, bo przecież to jest robienie popeliny po prostu moim zdaniem. Znaczy tak, dużo dużo jakby duże uspokojenie dla mnie to jest fakt, że pracują nad sisterkami. Mhm. I skoro będzie pełna armia sisterek, cały range figurek i tak mhm. dalej, to nie sądzę, żeby poszli w stronę kobiet Space Mariota. Mnie nie przeszkadza. W Gwardii nie mam problemu z kobietami. W Gwardii co, tak. w, w, wręcz przeciwnie, w Gwardii powinny być. Dokładnie. W Gwardii, w Jeansyla kalcach ma, masz kobiety. Masz w, w Eldarów, nie wiesz, który to jest kobieta, który to jest z facet. U D Dark Eldarów masz to samo, będą sisterki. Jedyna rzecz, która zgodzę się, by mi przeszkadzała, jeśli Space Marini byliby. Nagle to by się pojawiała kobieta Space to Marini. To jest przekreślenie flafów dużym. Dużej to jest taki redcon, no, że mogą wrócić do Tradera i, i zacząć Nie chcę początku. nic mówić, ale redkątowanie flafu to jest ich forte. Od... No nie, no od ale od dziś, mówimy o jakimś tam aspekcie, jakimś tam drobnym smaczku czy coś, a nie o podstawie. Głównej armii no wiesz, kiedyś terenie. modyfikowanie Space Marinów to był najgorszy grzech w imperium i tym się Fabius bardzo zajmował. Teraz masz postać, która zmodyfikowała Space Marinów i każdy mu obciąga z tego powodu. No ale masz powód, dla którego zostało to zrobione. I nawet, nawet grubymi nićmi, ale jest to wyszyte, że Primarisi jakoś tam pochodzą od Marisów. To jest proces Marisa <kluzm> plus trzy dodatkowe stepy, trzy organy. Tak? Natomiast Nagle powiedzenie, że kobiety, no bo do mariusów jak wygląda rekrutacja, tak? Biorą najsilniejszych, najszybszych, najbardziej cwanych osobników mhm. płci męskiej. E, Maka miał wideo, mhm. że chociażby kulturystyka, podnoszenie ciężarów i tak dalej. Jakby kobieta nie była wytrenowana, jakby nie była wysportowana, wyświczona od dziecka i tak dalej, nie wyciągnie takiego ciężaru jak wytrenowany mężczyzna. No nie, bo, bo to, to są osób. genetyczne nasze... To są, to jest... Większa, biorąc różnica. gdzie samica jest większa, czy są. Tak modliszka, pająki i tak dalej, ale u nas faceci są więksi, silniejsi, po prostu no, tak a jest. To jest statystyka i tak, czy znaczy nie statystyka, tylko jak się nazywa ta nauka? Biologia. Nie, nie no, biologia, ale jest tak taki, taki specjalny. Wiesz, nie każdy oczywiście, bo jakby tu przyszła jakaś fajterka ze mną, to byśmy wszyscy pierdolowali. Ale my nie, jesteś, my nie jesteśmy, wiesz, kapitanami Amerykami. Tak. Tak? Mówimy tutaj, jeżeli weźmiesz faceta i kobitę, statystycznego faceta i statystyczną kobitę i obydwoje wrzucisz na ten sam reżim tak. ćwiczenia, diety i tak dalej, to facet zawsze będzie większy. Tak, oczywiście. E, chyba, że weźmiesz so, faceta o słabych genach i babkę o mocnych genach, to wiadomo. No, no, zobacz, tak. no, Serena Też, Williams. Nie? Możesz, nie? możesz Williams. pompować kobitę testosteronem i ona dojdzie blisko takich osiągów, ale po Potem tak jak pływaczki z NRD będzie nagle Hansem zamiast Helgą. Mm, Dokładnie. I... Ale ja nie wchodzi. Z nas trzech, to tylko Ty masz szansę w NBA. Miałbyś, a <laughs> tak. my byłaby genetycznie ze szwagrem, wiesz, jesteśmy do tyłu przez nasz. Ty, możesz wzrost, by... ty, ty, ty przez masz brodę, więc możesz być kowalem. Tak. <laughs> Jeśli chodzi o panią komisarz, to znalazły mi zasady. Więc jest to zwykły, zwykła komisarka, zwykła osoba, która... Jakiś special role pewnie ma, tak? Tak, no. tego, że ma broń. No, oczywiście ma pi pistol 12 cali, 4 siła, minus 1 AP, 1 damage. Zwykły, ma AP minus 1, to jest tak. lepszy. Troszeczkę lepszy. Tak. I, Mastercrafted nazwijmy. No, I I evenfall mieczyk z siłą musera, czyli z siłą 3 minus -1, 1, damage. Ma aura of discipline, oddział Astra Militarum w 6 calach od komisarza y, używają jej lider leadershipa. No to tak jak każdy komisarz. Leadership 8. Summary execution, czyli takie, jak to Pierwszy raz, jak Astro Militarum oddział sfeiluje morale no. y, podczas fazy w sześciu celach od komisarza, może w, y, możesz I dokonać egzekucji jednego modelu. Jeśli y, zrobisz to, to mo model y, jest zabity i morale jest przerzucane. Tak? Czyli mhm. nie to, że z no automatu. Okay, tak, tak, orki mają fajne, bo orki mają także z automatu. Zabijesz modele D3 modeli, yy, przy, przy, przywołujesz porządek tutaj, yy, przerzucasz, masz przerzut. Mm -hmm. I ostatnią sadę ma specjalną Leading from the front, czyli yy, dowodzi z, prze, z przodu, yy, od, od, od, yy, z czoła, że tak powiem. Yy, friendly Assault Astra Militarum oddziały, które są w 6 celach od modelu. Automatycznie przychodzą morale, yy, jeśli są w jednym celu od yy, modelu przeciwnika. No to, to jest unikalne. To nie, hmm. Tego nie mają inni komisarzy, tylko ma ona, jeżeli Czyli dobrze. Czyli jeśli ona jest w sześciu celach od oddziału, a oddział jest w jednym salu od przeciwnika, to automatycznie przychodzą morale. Czyli po prostu takich motywuje Fajne. laska, że, no wiesz... No to dobry force multiplier. Hmm. Dokładnie. No i to samo, Imperium, astramitarum officio perfectus, słowa klucze. I frakcyjne i normalne charakter infantry, komisarz Severina Rain. No i spoko. Więc bardzo, bardzo przyjemny dobrze. Leźmy Żaden, znaczy nie, ty grasz Gwardio, może się kiedyś sprawisz, tak? Znaczy no mam model, masz, leży, a, masz, tylko masz, okay. muszę go pomalować i będzie jednym z moich komisarzy po prostu, jednym no z moich HQ i to wszystko. Dobrze, dalej, y, troszkę wjeżdżając na y, poletko Winca, omówimy małą rzecz z to znaczy Bounty Hunterzy, łowcy nagród do Necromundy. Baron Ale, Harkonnen. Znaczy tak, Ortrum 8.8 to jest trochę skrzyżowanie nieślubne dziecko Barona Harkonnena i Johna Blancha. To jest w ogóle, ja nie mogę patrzeć. No jak na z jest to trochę takie, no dziwne Bardzo, Bardzo, bardzo. No. Wygląda jakby ktoś o kulkę z plasteliny, lepiej pod części. Sorry. nie podoba mi się to. No do trochę tak. Nie podoba mi się ten do. Modelu. Dalej, ta jest 232. To jest. Yy... Albo lekko przerobiony, albo nawet wcale nie przerobiony znaczy Chaos Psyker z Forja, tak, bo dawniej armii poza, no. do armii renegatów może było takiego Psykera. Nawiasem mówiąc, na podstawie tam były dwa modele. Jeden był taki właśnie unoszący się trochę w powietrzu, a drugi miał, migrenę. A drugi miał staks, straszną migrenę i tak się trzymał za głowę. Na podstawie tych dwóch modeli, jeżeli graliście w grę Space Marine, to tam byli kultyści Psykerzy, którzy tak. właśnie unosili w powietrzu i trzeba było ich zabić zanim zabije coś innego, bo oni przywoływali. Na tak, nowej tak. Unity przez Warp Gate'y. te modele w grze komputerowej były wzorowane na modelach z Forge bardzo podobnie. Nie, to ja słyszałem, że to jest po prostu ten sam dokładnie model. Możliwe, możliwe, że to jest. jest, jest bez zmian. Bo gdzieś widziałem zdjęcie, że czegoś mu chyba brakuje w tym modelu, jest coś usunięte jakiś, coś na, na plecach coś miał. I to troszkę świadczy o last często to buy, bo no, musimy usunąć te produkty z naszego sto y sklepu, żeby zrobić miejsce dla nowych wspaniałych produktów. Nagle ileś miesięcy później. No, jednak tego nie usunęliśmy, formy nadal mamy. Mm. Nie tylko w Kurza. I, I sorry, Ech. będę się powtarzał, w Kurza mnie powiedziałbym więcej, że w po prostu sposób. Są nowe modele. Które powinni spędzić trochę czasu, a są odmalowane na odpierdziel się po prostu. No. Mnie strasznie to wkurza. Mnie jest Forgeball do Jasnej cholery. to powinno być w ogóle lepiej niż, wiesz, GW, -um. ale tak, mały zespół, mały, mały ilości. Ale wiesz co, to jest jeszcze wkurzające, że oni nie muszą, wiesz, machnąć na przykład oddziału 10, 20, tak. tylko to jednego gościa. Tak. Jednego gościa. A czy wiecie, oni mieli jakiś czas współpracy z Kolesiem Włochem, nie pamiętam godności akcja Fish Painting Studio na tak, Facebooku, tak, tak, tak, tak. który im odmalował naprawdę dobre jak, rzeczy. Wiesz co, jak wychodziły Chain do Nightlordów, mhm. takie <grym> legitne like nice Forge'a i tam dali zwykłego piechura Nightlordowego w Mark 4 i, i tego, i dali w Tartarus Armor, bo masz mhm. jeden Chain masz dla Terminatora, bo mam większą pięść, nie? Mhm. I te dwa modele były super pomalowane. Nie, były, bierze, jakoś tak, to, nie, nie, to, nie były jakieś jak wiesz, wychuchane mhm. ale na przykład wszystkie te pioruny ręcznie robione wyglądały super. super znaczy w stosunku do tego, co Ford wcześniej robił. I na tej marsjańskiej ziemi takiej były, wiesz, że są, y, mają tą taką farkę nie, mhm. y, ryzarast czy coś takiego. Mhm, mh. Bardzo mhm. fajnie to zrobione było. No dobra, no i Baertrum Arduz III. Y no tak, no, no wiktoriańskie elementy tam peruknie. Brytyjski sędzia. Ale zwróć mhm. uwagę chociażby na pistolet. Tam, tam naprawdę są źle pomalowane highlighty. Ja nie, nie chcę nawet mówić, patrzę na ten model na ogromnym zbliżeniu. No. I... płaszcz jest, bardzo płaszcz jest pomalowany tak jak ja. Ale wiesz co jest na najgorsze? Modelu. Najgorsze jest to, że zobacz na no, twarz. No, twarz. Twarz jest ok. Twarz jest, okay. Twarz I twarz jest twarz ok i zastanawiam się, że to nie jest photoshop. Po prostu nie jest fotoshopowana ta twarz, bo ona odstaje od wszystkiego innego, co jest na całym modelu. Płaszcz jest masakrycznie zrobiony. Podstawek jest ok. no bo to co tu w podstawku zepsuć. No, natomiast twarz wygląda po prostu jest oczy są pomalowane, wszystkie cienie są elegancko zrobione, więc albo ktoś na szybko pieprzył po prostu cały model i dał komuś, kto umie malować, żeby zrobił twarz, żeby wiesz, center a, a, resztę wałeczkiem, a resztę wałkiem. Po prostu Okay, tak. Inaczej, jakbyś ty pomalował ten model, więc czy ja bym pomalował ten model, Mi się cieszył, że ten model jest tak pomalowany, bo a jest pomalowany, dwa jest spoko pomalowany, wygląda na... Ale okay, nam za to nie płacą. Ale nam za to nie płacą i jest to, wiesz, my mamy go postawić na stole i mamy nim grać. A Oni mają mnie zachęcić do kupna modelu. Właśnie, właśnie o tym chciałem powiedzieć. I pokazują to jest model, który... Coś, jest coś, w... co ma, wiesz, na pudełku ma wyglądać jak najbardziej kozacko, nie? Żebyś Dokładnie. po prostu się obesrał i chciał to kupić, nie? Za premium kasę, no tak, bo ja Ford to... tani nie jest. Tak? No nie no, już... Chociaż GW goni Forge'a bardzo. Tak. Wymaszmy to wrażenie i przejdźmy do kolejnych release'ów. Ehm, wyszły te dwa pojazdy z gry Speed Freaks indywidualnie. Może je sobie tak, tak tak. Jako pojedyncze pudełko. No to było wiadomo, bo... że tak będzie. Tak. Shock Jam Dragsta i Custom Busta Blasta. Mhm. Miałem przyjemność grać przeciwko obu z tego co pamiętam, mhm. tego narratywa co graliśmy. Tak. Fajne są te autka. Fajne są dodatki. Nie wszystkie. czasem coraz bardziej mi się podobają. Nie wszystkie coś robią na tyle, żeby je brać, ale ja i takie będę brał, bo są fajne. I nie wyobrażam sobie, żeby w armii Orków wziąć trzy dokładnie takie same pojazdy, tak jak ludzie biorą. Widziałem paru ludzi, którzy. O, ten jest dobry, więc kupiłem trzy pudła takie. A to jest standard, że jak znajdziesz dobry znajdziesz Nie, Znajdziesz dobre Unii, to go spamujesz. No. Nie, no jasne. Tylko, że ja, ja tego nie wyznaję, tak? Więc. Jeśli nawet bym zagrał to ja na... też nie, bo już bym kupił dwa kolejne składy Hellblasterów. Jeśli <laughs> byśmy mieli zagrać tak, że stwierdzę, że na przykład, dobra, słuchaj, będziemy dzisiaj grać Custom Boost Blastami, czy jak tam oni się nazywają, to po prostu wezmę trzy różne modele i będziemy nimi grać i tyle. Bo by... Może jest są podobne. Tak? Podstawek jest ten sam, więc co no. to do różnicy. Dobra, mhm. teraz a, co się stanie, kiedy skrzyżujesz ambula z galwanicznym serwo haulerem? Postaje ambot. Ambot. A później dodasz mu głowę i masz mega armorty. Pełna nazwa Luther Pattern Excavation Automata. Czyli roboty wydobywcze generalnie. Do Necromundy. Mhm. I chyba też do 40, dobrze mówię? Czy tylko do Nekromundy? Nie widzę, ale już widzę, że nawet jest w artykule napisane, że możecie je konwertować na mega nobów. Tak, <śmiech> tak, nawet figurują. W każdym razie, no, mamy pudełko i z tego co pamiętam, to była nawet przyzwoita cena jak na Forge'a że za dwa modele wielkości troszkę większe od Terminatora jest już nie pamiętam, ale rozsądna cena, ale to jest jak na, jak stali. na GW. A to jest plastik, to nie jest force. To jest plastik, to okay. jest coś. Coś One są do To może dlatego. Hmm. A one nie są e, wielkości bardziej e... To jest 40 mm podstawka czyli Terminatora. To jest no ta... modelu starego. No, to są bardziej centuriony, nie? nie? są No, ceturione? może bardziej wielkości centuriona, ok, powiedzmy tak, po prostu. Półtora terminatora to jest. I, I fajne podstawki wyszły jeszcze do tego. Tak, wyszły no, nekromądowe, tylko że 40 mm, a nie tak jak wcześniej 32 mm. były chyba. I tak? I 25, 5, i, 25. Na chyba. I do Adeptus Tataniku z wyszły modele, ale na razie nie gadamy o tym, bo nikt z nas to nie gra. U mnie na razie ładnie wygląda na półce jeszcze. Mhm. Jakby ktoś chciał, to sprzedaję. Dobra, <laughs> po króciutkiej przerwie wrócimy do Was z dużym pudełkiem Shadow Spear. Shadow Spear. Przed nami duże pudełko, które jest nowym starterem do Warhammera 40 tysięcy. Nie jest, bo nie ma podręcznika w nim. Dark Imperium Na 100% ale jest nie ma. Core kodeksy Te małe. Mini kodeksy i Core Ale Znaczy wiesz co, to... ale Dark Imperium cały czas jest jako starter. Oni nie uważają. No dobrze, to to jest mini starter, jeżeli, jeżeli nie chcemy nie, grać w kompetytywny, czyli na punkty. Tak, tak, tak mówili, przepraszam, niektórzy się nie zgadzam z tym, tylko tak mówili na tym, na ym... Boxkaście, że to nie jest starter, że nie to nie zastępuje Dark Imperium. Dark Imperium nadal jest, bo z reguły te boxy wychodzą, one wychodzą na jakiś limit i już ich nie ma, nie? Znaczy, inaczej stary, możesz kupić ten box i, i grać. Mieć, tak, tak, tak W cudzysłowie, grę planszową, mhm. W sensie Oczywiście, możesz że możesz tak. grać tylko i wyłącznie zawartością tego boksa i chcesz zapraszać kolegę i zamiast tak jest. grać w monopoli zagrać Ale w Ale to jest tak jak Rafał Rapture i tak, i tak no. dalej te wszystkie boxy. Bo boksy, masz, masz te dwa mini-decksy, które są tylko do tych unitów, tak, które tak, są w tak, boksie tak. i masz tę ten, ten broszurkę, która jest hmm. głównymi zasadami tak. Warhammera, nie? 16 stron, czy tam ile? Jako starter jest, działa, ale głównym starterem do tej edycji obecnej jest Dark Imperium, nadal, bo to No Tak, no, głównym, głównym, ale. Tylko teraz, żebyśmy mieli jasność. Ten, gdzie byli Eldarzy kontra Marinsi też chyba miał tą. Tak, one szurę. wszystkie mają tą książeczkę. No... Wszystkie mają tą książeczkę. Mhm. Także tak, y możemy kupić nowy box Shadow Spear, jest już w sprzedaży. Już tego, od zeszłego tygodnia. On, tak, od jakiegoś czasu. Dużo nowych modeli, praktycznie wszystko co w tym boksie jest to są nowe modele, nic się nie powtarza z modelami, które były dotąd em, dostępne. W środku mamy dwie armie, mamy Chaos, konkretnie Marinesów Chaosu, a nie Demony, oraz y, Space Marinesów Primaris, konkretnie Vanguard Primaris, czyli Straż Przednia, specjalny, specjalny y, specjalne nowe modele. Można nimi grać samodzielnie, można nimi grać w połączeniu z pozostałymi mhm. Primaris i zwykłymi Marinesami na dzień dzisiejszy. No i co? No i możemy sobie przejść do omówienia po kolei. The Demon King, czyli krewniacy demonów, mhm. jest to czarny Legion, przynajmniej tak są pomalowane te modele w pudełku. Cieszę się, że zrezygnowali na rzecz Legionów zrezygnowali z tych wszystkich warbandów, które tak pchalił silniej i nikt tego nie chciał. Tak, jakiś Crimson, Crimson Slotter. -e. Slot, jakieś no name'y po prostu. No. Jess Goodwin, który był głównym projektantem, no, cały czas się odnoszę do Castu, bo tam dużo mm. informacji jest ciekawych, specjalnie mm. zrobili i ich i Primarisów, bez emblematów, bez żadnych tych, tych tak. e, no tak, znaczków, tak, żebyś oczywiście. mógł pomalować ich na wolne Tak, tak, te... ale chodzi mi o to, że wiesz, nie, nie, nie, <coughs> nie forsują na pudełka. Crimson Slotter. Wiesz co, jak chcieli czerwonych Marinesów, to w tamtym w Dark vengers powinni po prostu iść, albo warbererów Bearerów, bo oni Bearerów to, to są ci tacy najbardziej chaosowi z chaosowych Marinesów, mm. nie? ci najbardziej tacy sztamas z demonami itd. <śmienny> i tak dalej i jeszcze wiesz, jeszcze wiesz do tego to jest Legion, który czci wszystkich czterech bogów chaosu, więc to nie jest tak, że są tylko Cinczowi albo tylko tacy, tylko są totalnie Chaos and Divided. No ale no. Czarny Legion też. Tak, tak. Więc w Demon Kinach, przejdźmy sobie do modeli, mamy coś, co, czego zajawka była Blackstone Fortress 3 i nowi Chaos Space Marines, podstawowi Marinsi, no takie połączenie. Dla mnie highlight, zupełny highlight tego boksa, wyglądają spoko, tak. tak. mają dużo detali, aczkolwiek nie są przesadzeni, problem <coughs> mam taki mały, że w tym momencie Choseny z Dark Vengeance, jakby już... Nie ma różnicy pomiędzy zwykłym takim O Oj, nie, sary nie. Jednak, jednak bym powiedział, że czołzeni są bardziej przekręceni. Mają bardziej te narośla różne, o, rogi, tak nierogi. Ja już dawno ich tak nie widziałem. Ba bardziej, bardziej, się nie bardziej, nie wszystko. Tu, są, tu są bardziej, więcej jest czystego armora na tych Marinsach. Ale tak jak mówisz, stylistyka jest bardzo e, zbliżona do tych czołzenów. Widać, że to z jednej stajni wyszło. Mm, no i ładne te modele są, tylko że oczywiście niosą ze sobą wszystkie bolączki modelów, modeli piechoty, pudełek piechoty współczesnych, czyli 10 chłopaków kosztuje 150 zł, czy coś koło tego, tak jak 10 primarisów. No i mamy powtarzające się nóżki, które nie możemy, na ileś tam sposobów, tak? W, jeżeli w tych jest... 10? Tak, w tych 10 czy, są starter boxach <grym> się nie dopieprzam do tego, że, że to są. Nie, nie, ja, slapidy, mówię, już, ja mówię już o wielo, wielopozowych. A ja mówię o tych. Do, do, dobrze, na razie dobrze, okay. trzymajmy na, na razie trzymajmy się tych, którzy e, są w e, Mamy tak Mamy zaczątek, tak na dobrą sprawę, e, dwóch oddziałów, albo jeden oddział taki, który jest. 10 i 5 od chyba, nie? Nie, nie, nie, wiesz, co jest takie? Nie, 10 pięciu, jest. 5 jest, pięciu... jest bronią do walki wręcz i 5 jest z polterami. Mamy, mamy gościa z plazmą, mamy gościa z Reaper autokanon Yy, mamy sierżanta z... tym... z chainax Nie, czempiona. czempiona przepraszam, no nie, ja to zawsze sierżantem nazywam. No wiem, ja też. Yy. Plasma pistol i Chainax, tak? Tak jest. No i mamy Master <coughs> of Possession, <coughs> który jest HQ. Jest takim coś ale czarnoksiężnikiem w, w tym boksie. Na nim się troszkę, na mój gust, za dużo dzieje. Tego ognia jest za dużo, znaczy, jakoś tak. Ogólnie, to samo powiem przy Primaris'ach, jak będziemy... Dla mnie te wszystkie y, efekty dymu, energii, ognia, albo to powinien i Opcjonalne tak, mogły być. Tak, z, y, oni potrafią to technologicznie zrobić, żeby było tak, że ma na przykład otwartą dłoń i możesz mu wetknąć ten płomyczek, albo, albo ma jakieś albo takie... Albo albo coś, nie? No, cokolwiek, no, albo nawet puste zostawić po prostu zrobić ten modus zaprojektować... Wystarczy, powierze... że mu zrobić rękę i tam zrobić jakąś runę i ją zostawisz ją albo pustą, albo coś przyklejasz, jakieś. Albo kulkę jakąś, nie wiem, czy trzyma kulkę, czaszkę, <śmuch> granat, cokolwiek takiego. nie. No, wiesz, stary, jakby z... dali mu kulkę, jakby dali mu kulkę, to by ktoś go pomalował na Pokemona, nie? Pokebola. No, to jest, to jest... Ale wiesz, może być pomalowane, że to jest jakiś artefakt chaosu, który coś tam <śmuchany> robi i mu w daje że zamiast... Palantir. No właśnie. Pomalować go tak na, wiesz, y... marmur czarny, nie? I strzela energię chaosu z tego. Nie w nim najbardziej dyna to, że on stoi na szmacie. Tam. No to jest tam bolączka lecących w... modeli. Tam, no, nie, nie, nie, nie on... Tak... dlaczego on skacze w ogóle? Wiesz. Bo idzie ci w wpierdolnie. On się unosi stary energią chaosu. Po prostu jest tyle magii w nim, że aż go odrywa od ziemi. I musi zobacz, musi się obciążyć ciaszkami, żeby nie odlecieć do stratosfery. Ale, ale z drugiej strony dobrze, że zrobili to na płaszczu, który jest dosyć grubym pewnie kawałkiem plastiku, a nie na przykład na czterech łańcuszkach, które by się cały czas łamały. Mhm. Stary Blood firser, yy, yy, ma tą bolączkę, że on się na takim wąskim płomyczku unosi, a to jest chyba modelu, nie? Ten większy demon corda. Mhm. I też ludzie widziałem, że często to ucinają, go po prostu jakoś pinują, mm -hmm. kopytami do ziemi, nie? Dobrze moi drodzy, przechodząc dalej w tym pudełku, mamy dwa modele większych opętańców, czyli Greater Possessed. Ja w ogóle miałem, jak, jak zrobili zajawki, miałem -hmm. cichą nadzieję, że jak pokazali tego pierwszego, tego co ma głowę jak tyranid. Mm -hmm. Że on będzie jakby sierżantem, i że będzie cały oddział tam pięciu po prostu. Że no, nowi poseści po prostu. Tak, że pięciu i, i tyle, dali dwóch, tych greater pozest. Oni mają staty. Znaczy, ja wiem, że siódma edycja, ósma edycja jest troszeczkę inna. Oni mają statek Galvorback, czyli wszystko na piątkach. Mają statek Cestodes. Mhm. Galvorback z, z tego, z Herezji, mają staty no. na piątkach. Pierwszy opętańcy no. z wordbererów mhm. I wiesz co? Szczerze, totalnie średni. Powiem Ci tak, no, tak, ja mam straszną nostalgię do tego zestawu pozest tego starego tam mm. trzeciej albo czwartej edycji, mm. głównie dlatego, że to był jeden z pierwszych modeli, jakie malowałem, pamiętasz, do, do tak, The tak, tak. Y, Mam Dla w mnie. Beatsboxie y, pozestów, sklejonych, kiedyś kupiłem w promocji gdzieś na Allegro y, i powiem tak, że ten, ten, którego była zajawka, czyli ten po prawej stronie mm. na obrazku, podoba mi się jest Aha. fajny Łączy elementy pozesta, niewiele co prawda, ale łączy elementy pozesta z estetyką Dark Vengeance, mhm. chaosu, natomiast ten po lewej bardzo zalatuje mi starymi pozestami, bardzo, bardzo, bardzo, i mordka, i tak, rączki, tak, tak, i tak, też tak, taki wiesz, krabowy kleszcz. kleszcz. kleszcz. Znaczy wiesz, wiesz, co było zajebiste w tym boksie, w tym starym boksie, że tam było tak odciula części, mogłeś też tak, bardzo i dużo ci zostawało. Wiesz, jak no. ja bym miał boks i ty byś miał boks, to byśmy mogli na 8 różnych sposobów złożyć tych pięciu naszych tak, kolesi. Tak, nie? No, tak ma... że pod, pod Ogólne wrażenie ma pozytywne. Z, no. Tych nie, no fajne są, no są modele, bardzo, modelarsko bardzo fajnie wyglądają, I tylko że jest właśnie... Masz dwóch, tak? co będzie w boksie multipartowym, czy będzie będą tacy sami, czy nie będą wie, wszystko monopozy. I pytanie, ilu potrzebujesz w armii? Czy potrzebujesz dwóch, trzech, czterech? Oni nie Jeżeli... za coś w stylu charakterów bardziej? No, podejrzewam, że tak. tak, tak go Upgrade Unity tak. pewnie będą robić. Jeżeli potrzebujesz dwóch? to los. Jeśli będzie się okazuje, że żeby zagrać potrzebujesz czterech, no to trochę słabo, bo Mi się, mi się wydaje, sam. znaczy nie wczytywałem się w zasady, ale mi się wydaje, że oni będą robić tak jak masz takie budżetowe HQ, jak masz uh, spaję tak, no, do przedmów, do po zejści, po zejści w sześciu calach dostają coś tam, nie? Przejdźmy do mini Helbrutów. Tak, nie tak, dziecko to, Helbruta i Centuriona. I to jest, to jest największa bolączka dla mnie tych modeli, eee. że one są po prostu jakby projekt po najmniejszej linii oporu. Weźmy... Mówi się linii najmniejszego oporu. Dobrze. Yy, weźmy Helbruta, zróbmy go mniejszego. Trochę tak I, wygląda. I wiesz no? co? To nie wygląda jakby im się, jakby ta broń wyrastała im z ciała, tylko jakby ich jakiś szalony tam... Nie jak, tech nie, marine, Ale nie, jakby szalony techmarin wziął jakiegoś kolesia i wiesz... I mu po prostu podoklejał tą broń. Nie, nie tak, że. nie A tak, on że, poszczepiał. Ale on Ale ona jest wszędzie obróci ta skórą stać To już jest się... tak, ale to jest stare. Ale popatrz na stary model oblita. Tam, nie, no to okay, tam tak. z niego wyrosło. Widzisz, że to jest, wiesz. To wygląda jak po prostu modyfikacja chirurgiczna, że no. owszem to jest osadzone w Ale to się zgadza. Ale to jest takie, wiesz, przyszyte. O, to jest przyszyte to z niego nie wyrosło. I jakby jest za. Nie, po, powinno być więcej takiego miejsca, gdzie się. Jakby nie wiesz, gdzie się kończy ciało, a gdzie się zaczyna metal. No, ale trochę tak jest. Zobacz na tego gościa po prawej, e, gdzie ma działko plazmę jakąś, plazma kanon na ramieniu. I tam jest w ogóle przechodzi w skórę, jeszcze w skórze są kable. E, tak, i... ale to w dalszym ciągu wygląda, jakby było implantowane, a nie że organicznie mu wyrosło <śmiech> Dokładnie, dokładnie, ja się zgadzam. Z, z... z ciała. Znaczy, nie? nie są to złe modele. Inaczej, yy... powiem z mojego tego. Helbruty mi się podobały, zawsze mi się podobały, te modele też wyglądają ok, wyglądają jak Helbruty i, i troszeczkę mi tylko przeszkadza to, że, że nie wymyślili czegoś ciekawszego, trochę miałem nadzieję, że wezmą tych, yy, tą jednostkę z Iron Warriorów z Herezji. Tych, takich terminatorów, co mają Cycle Missile Launchers. Y -y -y. I po prostu będą pracować jakby z, y Jako baza i to do, i z, do, domutują. I zrobią tym, z tego. Nie? Y -y. Nawet ich jak ich powiększą, powykrzywiają ich. Tak jak zrobili defroudów z tego z, y no. z DevGuardów. Y -y. One są podobne, są w podobnych zbrojach, tylko że są zmurglowane. Nie myślałem, y -y. że będzie coś takiego, tylko że, że po, porośnięte mięsem i jakimiś tam rzeczami. Poszli w zupełnie innym kierunku. Oni są chyba w wielkości centurionów. Tak, no. Mhm. I nogi mają bardzo centurionowe, nie? Z tymi, tymi trój, trójpalczastymi Tak, tymi. tak, tak. No dobrze, jeszcze oprócz tego mamy pająka chaosu. Tak, mhm. Venom crawler, tak? Się... Ehm, dla mnie najsłabszy element tak. tego pudełka, nie tylko chaosu, ale nawet mimo wszystko tego pudełka. Po prostu e, pójście chaosu w estetykę taką insektoidalną, nie do końca mi podchodzi. Czy mi w ogóle nie podchodzi stary yy, zróbmy maszyny, które wyglądają jak różne zwierzątka? No, trochę tak. Power Rangers, nie? Gad już są, gadaliśmy, gadaliśmy o tym na tym, na naszym czacie, że mi się zawsze podobało w chaosie, jak na przykład otwierasz w tym, w którymś tytanie, tym chaosowym, otwierasz tą kopułę, gdzie, gdzie ci wszyscy princepsi są nie? i tak dalej i oni są tacy pozrastani z tymi maszynami mhm. i tak widać, że boli i tak dalej. Flash and the Machine razem. Tak, taki, wiesz, to, to co wam pisałem, że, że taki giger połączony z Cronenbergiem, nie? Yy, to mi się podobało, a tutaj idziemy w takie... Trochę, kres... trochę niedzielna kreskówka, e, że ten no... pająkowaty robot z kolcami, żebyś się go bał. Tak? No właśnie to, było, to, to był zamysł, nie? Jak... Yy... Też mówię. No Just Goodwin mówił, że jak mogą zrobić jakiegoś potworka, to co wezmą najobrzydliwszego, obrzydliwsze, czego wię, większość ludzi się boi, no to poszli trochę na łatwiznę, tak jak mówicie. I na i... Fobie, no. tak. No, weź, pająki, pająki są obrzydliwe. No to teraz zróbmy pająka, który będzie chaosowy, no i zrobili takie coś. Nie, model mi się podoba, tylko za bardzo mi się kojarzy z Warmaszyną. Warmaszyna miała taką frakcję Kryx i tam były takie pająki. I to wyjrzę, Właśnie, że... to, jest, to jest dobre podsumowanie, że to, ten model. W zasadzie jest średnio czterdziestkowy. czy wiesz co, ale już od tych, on ma dużo podobnych designowych rzeczy z tych z Black Dronek, z tych tak, wszystkich z, no Też są miejsca, gdzie Forge Finder przypomina, bo to jest wow. też Demon engine i tak dalej, ale mimo wszystko jakoś, no jakoś nie, nie, nie, nie mój klimat. I to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o chaos w tak. tym pudełku. Druga strona Space Marini przedniej straży, to kosmiczni marynarze. E no dobra, no mamy połączenie estetyki primarisowej i troszkę skautowej, można powiedzieć. No to przepraszam się bardzo, jeszcze przerwę i na chwilę, o tym myślałem, wstawię zdjęcie modelu z Kryksa, nie wiem czy znajdę lepsze, e, taki no, jest model w Kryksie, jakiś taki pajączek, wiesz koncept, nie, dwie nóżki, jakiś duży odwłok z działkami, e. dziwne. OK, no i omawianie marińskiej. Zacznijmy od najbardziej kontrowersyjnego modelu z tego pudełka, który tu akurat jestem wbrew internetowi i wbrew wszystkim, bo mi się to podoba. Mi nie, o Jezus Maria, to jest e, To są dwaj panowie Space Marine Primaris, e, którzy. Mm... Bo mówisz o tych. Trzej, o... Sorry, o Tak, tak, tak, tak, trzej. Którzy latają albo skaczą wysoko i mają wielkie armaty <głos> trzymane oburącz. E, Mówię jest to, jest to absurdalne yy, co najmniej tak absurdalne jak reszta techniki militarnej w czterdzieste może bardziej. Podoba mi się. Dobra ja, ja, ma, ma elementy takie. dolne wincu... nóżki. Dolne nóżki przypominają bardzo inceptorów. Yy, na górze na plecaku mamy dodatki w stylu Riverów te takie Ta, jak Graf yy, Reszta Armora jest w miarę standardowa powiedziałbym. Jeśli, jeśli mogę tylko powiedzieć zanim wincu tutaj ich z, zbeszta. Z <laughs> Rule of Cool zajebiści. Mhm. Yy, wymyślona fizyka świata, no po prostu. No tak, no. Kolesie, którzy się unoszą w powietrzu, yy, jeśli nie widać, żeby mieli jakieś supresory, jakieś wiesz, yy, pochłaniacze odrzutu i tak dalej, założyli sobie działka z czołgu, więc jak oni strzelą, to chyba, że mają się tym poruszać i przyspieszać się w kierunku wroga i strzelają w, w kierunku swoich. nie? Odwracają się, strzelają w swoich, puf, odrzut ich po prostu przerzuca no, za linię wroga. To tak. Natomiast... Yy, Wyglądają zalipiście, no co, co tu przydałem? No moi, no no mi się, mi się podoba, no wiesz, jak mówisz, rollo w wiesz, wiesz jakby lepiej wyglądali? Dużo lepiej. I na Artach myślałem, że tak jest. Nie podoba mi się bardzo zbroja Phobos. Dla mnie jest po prostu... Chujowa. Zbroja Gravis jest zaraz za nią, jeżeli chodzi o jowość wyglądu zbroj, jakichkolwiek w Warhammerze. I mimo wszystko uważam, że z tymi przesadzonymi, olbrzymimi działami wyglądaliby lepiej w zbroi Gravis która jest masywniejsza i nie byłoby takiego kontrastu, że masz, mają mają masz kole że masz taki kontrast, że masz takiego lekko wyglądającego kolesia z wielką orbatą, to trochę jakbyś się scoutowi Reaper auto dał, nie? Wiesz, scoutowi no, 40-tkowe tak, tak. 40 house'owe Reaper auto i wtedy by lepiej wyglądali, bo masz masywną... Zwróćcie zdanego... uwagę, sierżant jak ma, jest to działko i ma taką pancerną osłonkę jakby, tak? No. Ma wyrzutnie granatów dymnych, tak jak na drewnocie, w tak, tak, tak. tak, to Marzykiemu pisali, <grym> że to wygląda stary, ale to wygląda jak taka chujowa konwersja w sensie. Ambicj, Wezmę doklej. Zastanawiam no tak. Zobacz, jak on by stał, to gdzie o tym granatem strzeli. Dwa metry sobie, wiesz? Pod Joki. Pów. A i ma lunetę jeszcze na tym wielkim maszynowym dziale, <grym> snajperską. żebym trafił Cię w oko, snajperską. Jak mi ileś tam na sekundę strzał, Znaczy nie? wiesz, to jest, to jest akurat ten sam model <grym> z lunety z tego co widzę, który jest na Laskanonie. Canonie, w Ale wiesz, Laskanon to jest jakby jednostrzałowe, no. super, wiesz, strobień lasera będzie super precyzyjny wbrew wszystkiemu, nie? No tak. No to według ten piedalarz z broni maszynowej. Która jest dużego kalibru? Tak. Stary, to może być broń maszynowata, jak były niemieckie flaki 20 mm. To nie jest. No tak, tak, tak. Ale to tym bardziej jest jako działko, a nie jako Harbin precyzyjny, nie? No, ok. Więc ta luneta no, jest no, tak wzdłużny znaczy, trochę. Znaczy, na takie rzeczy w że to wszyscy chyba przymykamy oko, bo jest dużo takich. No tak, wow, ale je wow, jeśli okay. miałbym coś usunąć z tych modeli, albo nie przyklejać, to jest właśnie ta luneta i ten... Yy, Wyrzutnia granatów. jak granatów. Jest to głupie. Natomiast na złość z... przykleję na każdym. Sens, sens <laughs> tych modeli jest taki, że oni mają po prostu... Jeszcze piłki Spadać z orbity, czy tam z wysokości i po prostu już tam chodzić. Natomiast nie rozumiem, dlaczego oni... Znaczy, nie. Chodzą. nie, mają mają nadal skakać. Ta? Tam jest walka, dobra, skaczemy tam Aha. Wiesz co, i tej... No sorry, jak inceptorzy, mają fly Word. keyword. Tak? No, te ich podpórki do butów wyglądają jak te takie szczudła, na których można Doń, to, jest, Doń... to jest żywcem z inceptorów. Pogo Marines. To, to jest, inceptorzy mają dokładnie to samo numerze. No dobra, zobaczmy sobie na tych y, tutaj kolejnych koleśi, jak oni się nazywają. No właśnie, jak oni się nazywają, to jest dobre pytanie. A... Tych snajperów? Tak. Znaczy... Nie, no gdzie to jest? Co inaczej. To... Te modele mają, dla mnie największym plusem jest to, że mają te płaszcze, które zakrywają zbroję krawisu. Znaczy zbroję Fobot. Poza tym są fajni. A w ogóle wszystkie modele z tego boksa mają całkiem fajne pozy. Znaczy tak... Yy... Jeśli chodzi o te modele, to mi się bardzo podoba tam... Yy... To są supresorzy, o ile się dziwne. Możliwe. Cichuj... Bo ci bez płaszczów. Bo ci z działkami są eliminatorzy, tak? Tak, to ja zacząłem o są są eliminator... Trzech supresorów. supresorów tak? Eliminatorzy to są snajperzy. Ja mówię okay. o tych płaszczach. Okej. Okay. Przepraszamy Was, dochodzimy jeszcze do porządku, bo nie przyglądaliśmy się nazwą. A nazwy primarisowych jednostek są dosyć oryginalne. E... Nie, no masz 10 supresorów to są... Yy, Ching-Chill skaczący. Trzech eliminatorów to są ci tacy skałci I 10 zwykłych. Dziesięciu infiltratorów. Czyli tak, infiltratorzy to są ty, ci, których jest 10 mają antenki na plecach, tak. To są jakby tacy troszkę do riwerzy. riverzy. Tak jest. Można powiedzieć. Trzech supresorów to są ci, którzy mają supersing fire dawać. Czyli tych trzech skaczących. Mhm. I trzech eliminatorów to są ci snajperzy, którzy mają... Z płaszczykami. Z płaszczykami. No dobrze, to no możemy ich teraz troszeczkę... Dalej mamy jeszcze porucznika, mhm. który ma też zbroję odpowiednią, taką jak infiltrator. Tak. Można powiedzieć. No i mamy faceta, tak mamy Librariana, który bardzo się szmatkami owinął i jest w ogóle Gandalfem 41 milenium. Wiesz co mi to przypomina, nie wiem czy pamiętacie taki odcinek z odparka że Cartman myślał, że ma moce psioniczne. I, i też tatu. tak po głowie się ma I, i, I robił tak... Nie, nie, nie, nie... I prowadził tam, spotkał jakąś tam grupę innych sajkerów i mieli, czekaj, mental battle of the minds i robili... Dobrze, jeśli chodzi o Librariana, fajny model, podoba mi się. Może, że ja bym ich malował, to bym troszkę w inny kamuflaż poszedł, niekoniecznie taki miejski ale to by musiał dojść do tego momentu, a na razie nie planuję kupować. Planuję kupić, ale nie w najbliższym czasie. Ma bardzo retro miecz z tym takim zygzakiem. Właśnie, a propos miecza. To jest motyw, to jest fajna poza, ale to jest motyw, który zawsze mi się w modelach nie podobał. Na przykład niektórzy Assault Marini mają coś takiego, że masz model, który powiedzmy chłopak się mieści w miarę w obrysie mm -hmm. podstawki patrząc z góry i nagle miecz, i nagle miecz wystaje na wiesz... Półtorej podstawki w bok. gdzieś. Ja Zobaczmy z supresoru, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie im lufy wystają. Ale do, sorry, oni są, te lufy będą wysoko. Te lufy będą stosunkowo wysokie, jeżeli. chodzić chodzi Ci na stole, ja myślałem o Tak, nie, nie. Chodzi dobrze. mi samą praktykę przy graniu. Jak na przykład wiesz, dostawiasz do kombatu chłopaków, do dosuwasz czy mm -hmm. coś takiego, to ten miecz będzie przewracał inne modele. Tak? Albo będzie się zaczepiał za kolana i ciągasz. No, no, dokładnie, dokładnie. No i mamy pana dowódcę, który pierwotnie po zajawkach myślałem, że to jest nowa wersja Primarisowa sierżanta Teriona, że przeszedł ten sam Rubicon Primaris jak Kalgar, ale nie. To jest kapitan Aheran. Kapitan Aheran według Flafu 8 edycji to jest dowódca drugiej kompanii Ultramarinsów, następca Sicariusa. Ten ze złamanym kręgosłupem i brzuszkiem piwnym. Z kapitan Wyskoczony jest. Tak. To, jest, to jest kapitana Hera, no i to jest jego alternatywna wersja w tej zbroi takiej... This isn't even my final form. <laughs> zbroi infiltratorowej. Ale wiesz co, tak pomyślałem, jak żeśmy kminili, czy to będzie Telion i tak dalej. Ja tak mówię, to jest starter box, nie mogą dać ci bohatera, który mm -hmm. jest tylko do jednego chapteru, nie? Bo no, no, może w prawda, tych Bo Telion by musiał mieć yy, nie tyle kalkomanie, ultrason, co musiałby mieć jakieś wyrzeźbione tak, tak, rzeczy, nie? Tak, tak deski CDS-owej. Podsumowując całego Shadow Spira, bardzo mi się podoba i zarazem nie podoba mi się jedna rzecz. Podoba mi się to, że znaczy może zacznę od tego, co mi się nie podoba. Nie podoba mi się to, że wychodzi kodeks, który ma, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ma taką dwójeczkę małą narysowaną na sobie. Czy to jest druga edycja kodeksu, taki update tego, co wyszło w pierwszym kodeksie do KF Space Marine, ile czasu temu? 8 miesięcy temu? No w zeszłym roku. No, 9 miesięcy temu, czyli bardzo szybko. Dobrze, że te kodeksy nie są jakoś super drogie, to <coughs> nie ma jakiegoś niesamowitego problemu. Wie, jak nie będziesz wystawiał tych unitów z Shadow Spirit, chyba nie musisz tego, bo tam to, co było wcześniej, chyba nie ulega zmianie. No właśnie do tego, co jest, do, do tego zmierzam, nie? że wystarczy, co mi się podoba, że nawet na stronie Warhammer Community napisali, że jeżeli masz kodeks, to mając Shadow Spirit, weź tylko te kodeksiki, mini Deksiki, mhm. i Vigilous a żebyś wiedział, co tam się dzieje. Jeżeli nie masz kodeksu, no to kup wtedy ten kodeks, dwójeczkę, bo będziesz miał wszystkie poprzednie rzeczy i nowe rzeczy. Mm -hmm. Więc to jest fajne. I to też jest potwierdzeniem tej plotki, która, którą usłyszałem jakiś czas temu, to chyba nawet mówiłem na podcaście, mm -hmm. że będzie wychodził nowy kodeks <coughs> e, Space Marineów. E, Adeptus Astartes, przepraszam. Więc to by się potwierdzało, że wyjdzie Adeptus z dwójeczką. Jak masz już Adeptus Astartes kodeks, to weź dorzuć do tego karteczkę, z Shadowspira i Wigilusa, i jeżeli nie masz, kup nowy z dwójeczką na froncie, i tak dalej. Mhm. I jeżeli to będzie tak robione e, da, dalej, czyli będą te drugie edycje, to jest szansa, że podręcznik też w końcu wyjdzie z dwujeczką, i tutaj możemy, się, możemy mieć tą drugą edycję, tą, wiesz, ósmą edycję B, czy coś w stylu. Bo no, tylu... no, ale ona już by musiała <coughs> zmieniać to, co było w poprzednim roku, no tak, więc wtedy w tym momencie wyjdzie druga książka, drugi podręcznik mm -hmm. z dwójeczką i będzie miał wszystkie aktualizacje, wszystkie FAQ-sy, wszystkie zmiany punktowe i tak dalej, bo punkty są chyba w podręczniku jeszcze, nie? Są. Nie, yy, w nie, w tur -booku? Tur -booku nie, nie Są ma. w kodeksach <śmiech> kodeksa. i są w chaptera Więc to by było fajny to, to mm -hmm. precedens taki, że tak jak w 40 precedens. Nie jest to precedens w jakichś innych systemach. Na przykład nie wiem, ci, co grali w Warmachynę na Warmachynę, na przykład. <laughs> Warmaszynę na przykład to wiedzą, że tam były MK2, MK3 i tak dalej, co jakiś czas to dwa lata po prostu były wszystkie podręczniki, dobra, to są stare, to są nowe. Jeśli masz stary, to sobie ściągnij tylko karty, bo tak naprawdę tylko karty się zmieniają. Punkty, wartości i tak dalej, nic więcej. Fluff zostaje ten sam przecież. Jest no, <coughs> no nie To nie zawsze wór <grymne> się nie zostało. Więc to mi się bardzo podoba. To jest bardzo fajne i mam nadzieję, że będzie tego więcej. I mam nadzieję, że Tylko mam nadzieję, że nie za często, bo tempo wydawnicze jakie jak mają... Jak grasz nakronami, będzie rzadko, jak graż Marinesami będzie często. <grymne> no to jest też trochę tą bekę cisnęli ludzie, że pokazywali te yy, ilość modeli do, do, do Space Marinów od 2014 roku, ilość modeli do, do Dark Eldarów, jeden. Czy tam do nie, do, do Darker do Dark, 0, do, do Zero, do, na tylko do kogoś dostali, nie? I tak... Na tego krypteka, z, z tego tak, my, my. Po mnie. No ale... Ale to jest y, plus armii i minus zarazem tych posterbojowych armii, nie? To są armie, które są muszą się sprzedawać, muszą cały czas być na topie. Będą cały czas coś robić. Nie chcesz zmieniać modeli co trochę? graj i Po 14 latach dostali update i pewnie poczekamy do 2020 26, czy jakiś. No właśnie, jako <coughs> ciekawostkę mogę tutaj dodać, że jak pierwsza zajawka Shadow Spira się pojawiła, mm -hmm. to miałem chyba kiepski poranek. Nie wiem, czy nie wyspałem się, czy co, ale tak. No, jest. Mam na Facebooku ustawione, że rzeczy z Warhammer Community mi wyświetla mm -hmm. na początku. Nie? Patrzę: New Space Marines. Klikam: nowi Nowitacy. No ale mamy już primarisów skaczących, tylko że w Grawisach, a tu są primarisi skaczący z armatami. Skautów primarisowych też już mamy, to są riverzy, a tu są tacy. Ale ci mają, no, wiesz, ci mają ta, ale nie, ale wiesz, nie, nie mają w depu, co... Pierwsza, pierwsza myśl taka, kuźwa, jak w takim tempie, ja jeszcze, znaczy, ledwo skończyłem, powiedzmy, tych primarisów 2017. <grym> I to nie wszystkich, bo nie mam jeszcze agresorów, nie hmm. mam Redemptora, no paru rzeczy nie mam, nie? A tu już jest nowa fala, taka duża dosyć. Kurna, piernicze to. Piszę do Grześka, który kiedyś u nas gościł, słuchaj, czy przez swoje kontakty nie chcę przypadkiem pchnąć mojej armii ultramarinesu gdzieś tam na zachód. żebym sobie trochę zarobił, a wezmę sobie, wejdę właśnie w, nie wiem, w Nekronów, czy coś takiego, co rzadko dostaję. Nowe relisy, no ta, ta, taką miałem myśl przedkawową, tak? bo zanim rano wypiję kawę, to ze mną mieszkał w akademiku i pamięta, że. Rano się ze mną nie rozmawia? Tak. Do szwagra się nie odzywa, dopóki on się pierwszy nie jest Grampi ma Stary, to pomyśl sobie, że teraz, jak mam małe dziecko, które wstaje o piątej w porywach do szóstej rano. Stary, co się dzieje? ciebie obudzonego zobaczyć o ósmej to było po prostu coś, nie coś tak, jednego. Tak, tak. W czasach akademikowych yy, 10.11, 11.00 to unikałem... tak szwagier przewracał się do drugi bok. Nie, po prostu unikałem godzin jednocyfrowych. <laughs> Chyba, że nocne. Chyba, że nocne, tak. Szwagier wstawaj dzisiaj masz egzamin. Powiem, że mi babcia umarła. Ja myślałem, że... <grym> stary, stary, jak mi wyciągnął moje maile do prowadzących zajęcia, to miałem chyba z 16 babci. <grym> Wszystkie umarły tak. Wszystkie. A niektóre chorowały i musiałem do nich jeździć. Nie, może, może cygańskie dziecko, bo jest po prostu <grymne> duża rodzina. Tak, bardzo, bardzo szeroka rodzina i bliskie więzi, rozumiem. Szwagier był mieć świata, w pisaniu historii, tylko brakowało, jak pisał te maile, to brakowało tylko skrzypka, tak jak ja Ej, Tobie też te maile pisałem i się robi też. Stary, pamiętam, że chyba Ewelina jeszcze parę osób z Pietra przychodziły, żebyś klepał te maile, po prostu śmieliśmy się, że kasę jest No dobra Oj tam, oj tam. <śmiech> Piszec z usprawiedliwienia. Ale się, nawet się zastanawiał, siadaj. tak, drogi Panie Profesorze, ze względu na tę trudną sytuację Nie, nie trzeba, no, dzień, do do... dzień dobry, przecinek, enter, enter. <śmiech> <śmiech> Dobra, lećmy dalej, bo... bo, bo no Posumowując, przesz, przeszło mi, przeszło mi z tym sprzedawaniem. Hmm. E, nie hmm. wykluczam, że jeszcze kiedyś mnie to znajdzie. Być może, jeżeli będzie mnie to nachodziło z większą częstotliwością, to pociągnę za spust. Moim zdaniem to będzie największy błąd jaki zrobisz. Dlaczego? takie możliwe. Dlatego, że spędziłeś nad tym w chust czasu... Kilka lat. Kilka lat. co powinieneś zrobić, co bym zrozumiał w zupełności, że powiesz, basta, nie kupuję więcej Space Spaceman, wchodzę w inną armię. Bo po prostu nie dam rady na, na, na, nie nadganić, nad... Nie nadgonić. nad... Nadążyć. Nadążać za nowymi now, wyjściami, nowymi, nowymi, nowymi rzeczami. I po prostu wchodzę w coś innego i po prostu bawię się, właśnie wchodzę w Dark Eldarów, kupuję wszystko co wyszło, siadam i maluję sobie Dark Eldarów, bo wiem, że nie wyjdzie, ale znając twoje szczęście, sobie coś takiego, nowy, Podały, boks nowy na... kodeks nowy kodeks, nowy boks na Dark Eldarów. O, odkryli wszystkich modeli. Oszołomiliście się już po pierwszym. Oto to są primarii z drukarii. Opadło oszołomienie po pierwszym boksie jest drugi boks i szwagę będzie no no ale no, moim zdaniem sprzedanie tego, to jest ten sam, jesteś w tym samym momencie, co ja z e, na przykład tyrkami i stał. Mam modele, którymi nie gram i s, nawet nie stałem na półce, bo, bo szkoda mi, się pożyli Stary, ja patrzę na to pod tym kotem, okej, okay, to jest ileś czasu włożonego, hmm. energii, duszy i tak dalej, ale myślę sobie, gdybym to puścił na zachód, czyli za przyzwoitą cenę, no więcej niż zapłaciłem, gdybym kupował pudełka. Nie. Nie za, nie za Space Marine'ów. Za zwykłych no, Space Marine'ów no, nie dostaniesz kasy teraz, w ogóle. Może teraz, za pół roku, rok, półtora mogą być znowu kompetytywni tak jak byli na początku z edycji, gdzie hmm. wszystko wygrywali. Nie, nie wiesz o to. Prymarii mają wszystko wygrywać. Mówię hipotetycznie. Tak? Hipotetycznie, no możesz sobie gdybać, ale <śmiech> prymarii mają wszystko wygrywać. To co zresztą sam powiedziałeś, primarii, czy Space Marine'y mają tam być, żeby być? Dobrze, ale ta armia ma dosyć duży komponent primarisowy, tak? No, ale no, no dobrze, no to, to primarisow może sprzedać jako detachment i to wszystko. Dobrze. W każdym razie, zakładając, żebym wziął kasy, to mam bardzo dużo pomysłów, na co bym to wydać. Większość hobbystycznych, nie tylko hobbystycznych, różnych. No mówię, no na chwilę obecną nie mam takiego ciągu, zwłaszcza, że maluję do tych ultramarisów znowu kolejne rzeczy. Tak jak słyszeliście w warsztacie i pewnie jeszcze będę domalowywał, no bo ileś tych modeli w szafce mam. Eee, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja się cały czas biję z pomysłem wyciągnięcia swoich Tyrków i z wyciągnięcia swojego tału i sprzedania ich po prostu. Bo są to armie Bo są to armie, którymi nie gram, ale włożyłem nie sporo czasu. No, w TAU włożyłem może trochę więcej czasu niż w Tyrków. Natomiast w... nie ma kiedy. Nie ma kiedy. No, wiesz... Orki ogarniam i staram się tą armię prowadzić na porządek, żeby mieć nie mieć nic niepomalowanego do orków. Co jest naprawdę przedsięwzięciem na 2-3 lata przy moich możliwościach malarskich na chwilę tak, obecną. jak sobie, co ich będą wypuszczać? No, na chwilę obecną nie będą wypuszczać, nie, nie zapowiada się, żeby cokolwiek wypuścić do orków. No, w sumie teraz dostali po raz pierwszy od czwartej jedycy <śmiech> chyba nowe wyrobki. No, nie, no, dostali się gorkanotów, fleżgiców, morkanotów, no, okay. latacze, dostawali sporo rzeczy. Nie mogę powiedzieć, że orki były zaniedbywane, tylko tego było mało, tak? Wyszła jedna fala, druga i. To wszystko. Ale to nie to i tak nie tak, że jak Dark Eldarzy. Dobrze. Przejdźmy do dużego złego pana Abadon. Abadon. Abadon Ship. Nie? Okej, no pana Badon. <śmiech> <śmiech> okay, no pan Abadon jest modelem wizualnie bardzo. Fajnie, że jest bardzo podobny do.. Yy, jak, się, jak się nazywa? On by pasował obok Gulimana, jakby stał. I, są I w, nawet, te... nawet wiesz, że taki jest takie pudełko, gdzie możesz kupić obydwóch tak. za 360 Lord, zł. Lords so, Lord tak? of the Imperium, co to się Żeśmy <głos> okay. siedzieli na Discordzie i Lord to mówi, a e, w ogóle to by było zajebiście, jakby obydwaj byli wyszli w boksie. Dwa dni później, ej, <głos> taki boks, o którym tak No, To ma no bo i podstawki są klimatem podobne. Ale ten rzeźbiarz, ee... ten rzeźbiarz mówił, że właśnie chciał taki evil e, e, e twin zrobić, tylko Aha. że wiesz, brakuje tej brody Tak. On jest z Mirror Universe. Znaczy tak, no... no ładny ten model jest. Jest ładny, jest bardzo ładny. W porównaniu do poprzedniego zachowuje ten standard... Stary, no to też Poprzedni nie, bez nie bez porównujmy klasy, tak. No. Nie, nie, nie, ale... Bo chcę, doko chcę dokończyć. Poprzednie jest zajebistym modelem i on moim zdaniem jedyne co brakowało mi w starym modelu, gdyby wzięli stary model i go po prostu powiększyli, nie, nie narzekałbym. Nie gram chaosem, więc nie narzekam. Wiesz, więc nie jestem tutaj autortetem, ale nie narzekałbym, bo model był sam w sobie był zajebisty, tylko że był za mały już po prostu. K skalę miał I nie gu, to, gubił ręce. No bo co, bo on metalowy metalowe, tak? No dobra, no ale też, jeśli by zrobili go oczywiście w plastiku, czy tam coś, nie? I zrobili taki reprint, że po prostu, hej, po prostu zwiększyliśmy go. No tu go wstawili w zbroję, e, wstawili go, wiesz, w... Tak, znaczy tak. <grym> przede wszystkim e, ta. Mm szmatka na plecach, ten płaszcz, mm. jest opcjonalny. Teleryna, tak. Teleryna. Tak. Z tego co wiem, nie musisz jej doklejać, albo w miarę łatwo można ją odciąć mm -hmm. od elementów. Więc możesz zrobić wersję bez tego. Wiesz co, wydaje mi się, że ona jest nakładana, bo ona nachodzi, zobacz, na ten padron. No może tak być. Ona no. nachodzi na ten padron, mi się wydaje, że albo masz, jest tak, że jest po prostu, element wygląda w następujący sposób w mojej wyobraźni. masz Lewy paldron mhm. i cały płaszczyk i ta druga część paleryny podpina się pod prawy paldron od mhm. dołu jakoś i po prostu jest. Albo, albo wklejasz mu goły paldron jest drugi m, lewy paldron dron, który jest goły, tylko mhm. z logiem i bez płaszcza i tyle. Także ja bym to tak widział. Eee, ten wieszak na trofea na górze jest... Jakbym miał ten model, to to jest pierwsza rzecz, którą obcinam i wypierdam do kśmieci po prostu. Znaczy dalej. nie no, można go gdzieś tam użyć na rajnosie. No. Nie, na czy przykład. Wygląda jakby, wiesz co, przechodził przez jakieś te zasieki w Kadi i mu to po prostu zostało na zbroi, jak wstał, tak, jak się przebił <grym przez <grym jakiś druty koczaste. No trochę tak. E Ma mógłbyś też jeszcze, przepraszam, przylep, w odnośnie tego raku całego, tak, te <grym> mógłbyś też jeszcze wykorzystać swoje umiejętności, umiejętności modelarskie. I dorobić całą resztkę tej furtki, przez którą przechodzi, przechodzi. <śmiech> to wygląda trochę, jakby tak. Wiesz co mógłbym zrobić z tym rakiem, przeciąć go na pół i mu wstawić takie trofi raki, jak miałe stary Terminatory chaosowe. Tak, że wzdłuż pleców a na boki. Na Ale tu masz pięć. Już nie, nie, no, stary. Yy, przeciąłbym go na tym środkowym i zostawił mu albo podwójne, albo dodał, wo, bo jest multum takich biców podobnych da, z, tego, w, z w pojazdzie. Mhm. No. Albo mu wziął te, bo on Co, ale wziął, to jest dobry pomysł. A, to, to jest akurat dobry pomysł. Albo te dwa pojazdowe, bym Znaczy wziąłbym jeden pojazdowy, przeciął go też na pół, bo on jest taki mm -hmm. podroby. A w każdym boksie z Rainosem jest ich chyba z 4 czy 5. Tak. I dodał mu. No. no tak, i mamy trzy główki do wyboru. Tak. Główka przed kawą, główka po kawie i główka w aparacie do oddychania. Hmm. Główka jak mortarion, pierdol. <laughs> mortarion. Default? No i mamy kolejnego porusznika Primaris, na podstawce. Wiesz co, I jak wyszedł ten, jak wyszedł Kalgar, to tak miałem cichą nadzieję, że też pokombinują jakoś i dadzą temu. Yy, dadzą, a jakiś taki fajny termosowy hełm, ten taki wiesz, yy, z tymi rogami w ogóle, że będzie ten, ale no, z, jednak stwierdzi, że tylko, tylko maska przyjechała. Prawdopodobnie... Kłopotem jest ten topnot, który ma na głowie. Jak to wchodzi w hełm? Jak on zakłada hełm? Pewnie nie. Mi się wydaje, że on po prostu ma hełm ze specjalnym tymi... Jak się nazywa. Jak się nazywają te, co dziewczyny zakładają sobie? E, Majtki. Nie, do włosów. Wydłużałem sobie włosy, jak to się nazywa? Prostownica? wydłużając sobie, tak. doklejałem sobie włosy do Extensions swoich włosów. jesteś. No tak, albo to Polska. To to to Przedłużania no. włosów, no. Po prostu tak. Kiełki sobie, czy kiełki? Kiełki. Znaczy, ja, bym, Kurwa, sorry, ja bym wkładanie hełmu w takiej fryzurze widział tak, że po prostu... Dwie połowy się łączą i jest, jest tył, dziura na górze. Jest tył, jest tył hełmu z takim otworkiem i przód hełmu i to się jakoś zapina po bokach. Czy twoje włosy są szczelne próżniowo? <laughs> właśnie. O kurde tak, bo mogłoby wystać pieszczak. Tak, nie? albo wiesz, walczysz, <laughs> walczysz na planecie, walczysz na planecie, gdzie jest atmosfera jakaś toksyczna i wiesz. Moje piękne włosy ale gniją ci dadało Nie Jest to najgorzej przychodzi przez włosy i do całej czachy, nie? I bo do kulary. No cóż, też ogólnie model na plus. BDB jest. Dla mnie jest BDB na, na pewno. Hmm. A jak BDB jak ABDO? Tak, ab bo jest parę rzeczy, które bym wywalił z niego, ale to ja rzadko kiedy mam taki model, żebym go nie chciał pociąć, chociaż tam jednej, dwóch rzeczy zmienić. Miecz ma bardzo klasyczny, wygląda jak z, ze starego modelu, bo mam ten stary model. Ja to się zastanawiam, czy jak wieńcom się zestarzeje, kiedyś się odgrzebie z, z na pudełka jakiś swój model, który skonwertował, czy też będzie chciał go pociąć. Po prostu muszę, tak, ale chujowe, muszę, muszę, za dużo tu się dzieje. A to taki goły gwardzista w ogóle, <laughs> za, du nie, za dużo się nie, dzieje. Ręka, czoła. Ma być kadłówek. Niepotrzebne detale. <laughs> ale nie, wiesz co, z Abadonem jest tak, że na pancerzu ma tak jak dla mnie akurat. Nie ma za dużo, no to jest fakt, faktycznie fakt, jak, jak, na, dziwny. jak tak. na bohaterów. No jest dużo futra, dużo tych trimów różnych takich, ale ma co, ma tylko czachę jedno na kolanie, oko chorusa na środku. I, i ten, Tą i ten, czachę ten z tymi. Ten, z tymi, tymi, tymi? Na no. Tak, i to wszystko. Hmm? Ponchorusa jest bardzo fajnie zrobiony. Bardzo Pod, podoba mi się ten taki. Te zagięte pazury, które tam ma. Można skonwertować wsadzić mu tam Arbus. Ciekawi mnie, czy ta. Te, te, y, amunicja na pasie jest doklejana, czy to jest część tego? Część po prostu szpola. Czy jest opcjonalna, że możesz ją sobie dokleić albo nie doklejać? Na no, pewno można obciąć. Nie no, to obcięcie to jest jedna z prostszych rzeczy, tutaj. I te super bezpieczne kable, co mu się majdają w ramionach. Kable? No, no i <coughs> pana Badon będzie głównym bohaterem nowego dodatku do Wigilusa w sensie nowej książki kampanii. The Blaze. Wigilus w ogniu czy w płomieniach. No i będzie tak, wjeżdża ze swoim czarnym legionem na planetę Wigilus i swoimi. Krewdnia... Coś było lekko wspomniane jak poprzednio. Krywniakami razie... demonów, no i będzie się działo. Charkę, no, To tak, no będą no strzelaj z lasera. Piu, piu, piu. No ja w już sobie zamówiłem, tego Blaze. Zobaczymy, co mi się będzie działo. Będziemy robić, będę robił przegląd tak jak ostatnio. Yy, bo jest to fajne. jest tak jak troszeczkę jak.. Yy... Jak się nazywa te książki? Fall of, Fall of Cadia, Gathering Storm. Tak, tak, tak. To jest tak, wiesz, właśnie książka, która popycha trochę fabułę do przodu, <śmiech> która dodaje jednostki, dodaje nie formacje, tylko detachmenty. To są teraz Specialist Detachment się nazywa. Tak mi się teraz przypomniało, że miałem Ci wspomnieć. No nie są formacje, więc formacje nie wróciły. Dobrze, nie pizza, tylko okrągły placek z dodatkami na górze. Tak jest. To zmienia diametralnie postać rzeczy. <śmiech> no. Przejdźmy dalej do modeli kornowych, które się pojawiły. Mm -hmm. One się Kornu? pojawiły <laughs> głównie do Sigmara jako nowy Battle Tome Blades of Corn, ale też wyszło parę rzeczy, które będzie można używać też w 40c I to jest tak. Blood Master to jest demon korna. Wygląda mm -hmm. yy, no, tak jak Blood Letter. No bo jest taki takim porusznikiem do Blood Letterów, można powiedzieć daje im jakieś tam buffy. Ja nie, to Sigmara, nie z tego do nie? Nie, z tego co wiem mm. to nie, nie tylko. Skulltaker to jest jeszcze taki potężniejszy bloodletter. A, a nie, możesz mieć rację, bo tylko przy Skulltakerze napisali, no że do czterdego <coughs> ok. To możliwe, że tylko... Znaczy, no tak naprawdę ty możesz tego wcześniejszego wziąć i zrobić z niego sierżanta. Sięż Jakiegoś tam specjalnego kośla. No jasne, że tak. No, jest sierżanta tak. oddziały i hmm. tyle. Y Towns Us. Biorący czaszki, czaszko-kolekcjoner. On miał stary model wcześniej, bo pamiętam tą mm. belerynę z czaszkami, taką cheesy trochę. Trochę tak, ale fajny jest, podoba mi się. Znaczy te one ogólnie trzymają poziom, te, te nowe y trzymają poziom. Są w estetyce tych wcześniejszych, tylko takie no, lepiej technicznie wykonane. No i mamy ołtarz czaszek, nawet przypomina mi troszkę klimatem te takie Brudne schody i tak dalej, diablo. Czy to ma schody Wiecie. z drugiej strony też? Nie wiesz? Nie wiem, nie widzę. Nie ja wiem, nie wiem, ale czy może gdzieś widziałeś jakieś inne zdjęcia? Bo nie jeżeli wiem. to ma schody tylko z jednej strony, no to może robić jako jakiś tam, wiesz, element, o który trzeba walczyć w grze. Może. Natomiast jeśli ma schody z obydwu stron, no to fajnie, bo może to być jako element terenu po prostu postawiony, nie? Mhm. Możesz wejść jakimś magiem. tam. Ale też będzie miał rurę sygnał 40, jest napisane. Okej, okay. fajnie. Wszystkie takie demoniczne wie, struktury to mogą być w obu systemach, bo ci sami bogowie, nie? No i Karamak, Nie, to, było, to są wszystko modele z tego boksa. Razen Rapture. Tak, tak? Rapture. Ale wiemy, że korniści trafią na Wigilus. Mhm. To tak. jak wyjdą korniści na Wigilusie, to zobaczcie, że to są jacyś ci, zwykli korniści w zbroi. Więc Może, może? hełm ma z Forge Wall, żeby było śmieszniej. No, faktycznie. Który Tutaj na obrazku, taki hełm, nie? z byłem i hełma jest forczowy? To jest zwykły hełm Berzerkera. Zwykły Berzerkera? Zwykły bez hełm. Jak w tym starym boksie ci łyżwiarze korna, nie? Nie, to jest, to jest zwykły, tylko że jest pomalowany na biało. Mamy kilku pozestów w, w, w tych w kornowych barwach, więc... I demony. No. no to fajnie, fajnie, bo... Korniści berserkerzy przydałby się nowe modele, nie? Tak, tak, bardzo. Da, da, da, da, da. Ale wiesz co, ja myślę, że oni to oszczędzają, jak, jak będą chcieli tego Angrona w końcu. A jak puściły już Mortariona i, i Magusa, to Angron na pewno będzie. Będzie, będzie. I jak pójdzie jakiś ten, jak pójdzie jakiś duży taki release, to wtedy dadzą Berzerkerów nowych, może <coughs> ten, Może zrobią coś w stylu tych Red Butchers z, z tego Sforza, W sensie Terminatorów, ale takich close no combatowych, kornowych, nie? Pamiętasz, był taki z Forza, taki Lord, Zufor, Lord Zufor. Zufor. Czy coś takiego? Taki do, dokoksowany też koleś z, z Chain Fistem, który miał rzeczywiście łańcuch. Mm. <grych> chain fist. Tak, wygląda to tak, że jest pięść, tu ma taki podajnik z drugiej strony podajnik taki łańcuch obwiązany, że to się niby obkręca koło tej pięści jest Chain Fist, nie? <laughs> Rule of Cool, fajnie. jak najbardziej, ale fajnie, nie widzę tego. Po prostu fajnie zrobiony model, mhm. więc może coś w tym stylu zrobimy. Może, może. że nowe termosy też wyszły. Wiesz, e, co tam powinno wyjść na Wigilusie? Powinno Eldarę wyjść jakieś, e, więc może wyjdzie jakiś boks po prostu później, wiesz, w stylu właśnie Shadow Spira za. Plota, plota jest taka, nie wiem, czy to jest prawda, ale GW mhm. ma w planie, jak masz tych wszystkich aspektów Warriorów. No i wychodzą ci nowi, jak się nazywają, Eldari, ale ci tacy od tej... Ingrid. Inari. Inari. Ma być coś takiego podobno, że chcą skleić kilka aspektów razem ze sobą, że na przykład. Teraz będę z dupy to wyciągać. Ale Inarii jest właśnie tym takim Tak, tak, tak ale jak masz te, te, te aspekt warrior, że na przykład masz Striking Scorpions, howling, Bashes, to ma być tak, że na przykład Striking Scorpions, howling, Bashes, bo to są close combatowe unity jeden i drugi, że połączą w jeden. Warp, Spiderów i któryś z tych takich strzelających połączą w drugi. I nie ma być ich aż tyle, tylko ma być ich trzy czy cztery. Ale to będą łączyli i Eldarowe i Dark Eldarowe, tak? Nie, żeby... nie, nie, tylko, tylko, tylko Eldarowe. Znaczy, to jest stare, to jest plota, którą przeczytałem gdzieś z roku dawno okay. jakiś koleś no. się wypowiadał, że, że taki jest plan na przyszłość na Eldar. Czy znaczy w boksach może będzie to miało sens, że boksy będzie? Boksy nie, nie, nie, stare, to nie chodzi o to, że, że, że będą w boksach, tylko po prostu będą nowe modele. Mm. I będą na zasadzie takiej, że... Yy... Sorry, to tak jak masz intercesora i skauta i ten nowy koleś łączy ich cechy w Shadow Spirit. Tak? tak, że będziesz miał, będziesz miał po prostu jakąś, jakiś, jakiś unit nowewnarski do close combatu, który będzie łączył... Aha, czyli nie zastępuje ich, tylko będzie jakiś koleś? Zastęp... No. Znaczy, no. wiesz, będzie jak z Malinsami, że nie. ci będą, Może ale w końcu budyć. będą mieli wypadek, nie? Pewnie dużo dużo bohatersko bohatersko będą powstrzymywać tyranidów i wszystkie chałup banicie z gildą dobra przechodząc od plotek do faktów do faktów newsy z gamma trade show przede wszystkim największym newsem tam było warcry age of sigmar warcry coś w stylu skirmisha kiltima whatever z tego co ja wiem że będą frakcje chaosu z tego co ja wiem, to będzie tak jak masz kill team do 40, tylko, że kill teamowe paczki to były normalne jednostki czterdziestkowe, tak tu będzie kill team, wszystko będzie na tej samej zasadzie, że będzie box bandy jakiejś, która nie jest niestety z Sigmara, znaczy jest w świecie Sigmara, ale to nie są jakieś jednostki Sigmarowe. Ale dostaną rulesy do Sigmara. Dostaną rulesy do Sigmara i będą miały ze sobą tereny. Więc znowu kupując podstawkę, kupując boxy, będziesz mógł sobie skompletować tereny do do Sigma'la. Natomiast jest to ta sama zasada, co Kill Team, tylko że jednostki będą w środku inne. Bo pewnie odkryli to, że ludzie jednak by chcieli więcej by ludzi kupowało, jeśli to by były unikatowe jednostki. Po prostu, I bo wiesz, masz po... na przykład ja mam, jakbym się uparto nie miałbym po co kupować band ani komanderów orkowych, bo, no bo po co mi to. Nie bo już mam te wszystkie. Wszystkie te modele mam. Natomiast jakby to by To przykład... Tak jak rok Tradera, czyli masz unikalne dla. na, tej przykład, postaci, na tak? przykład. i to, to było dużo lepiej. Na przykład, nawet jeśli by zrobili Orkowi Boisin, i to jest jedna wypraska, załóżmy Boisin, przepraszam bardzo, jedna wypraska i ci kolesie są tylko tam dostępni. unikalni. Z, wiesz, monopozy, składasz ich tylko tak jako trochę było. To jest Space Heroes, tak? <coughs> tak. I to było zajebiste, bo wtedy mam powód żeby ich kupić, mimo że to są tylko boiści Nawet jeśli potrzebuję tylko tokeny, bo, bo teraz ja powiem tylko dla tokenów. Bo, bo figurki sprzedawałem, nie? nie potrzebowałem ich. Trochę teraz żałuję, bo tam lutasi byli przecież. A tu leży teraz trzy pudełka. No dobrze, oprócz tego, że już od paru miesięcy wiemy, że będzie Warhammer 40 tysięcy munchkin, to będzie też Age of Sigmar munchkin. Tak? Tak. A to ja nie wiedziałem. A już teraz wyszedł ten manczkin 40. czterdziestkowy. Już gdzieś ludzie w niego, już tam, mieli ręce mhm. na nim, że tak powiem. No i Monopoly już ma już na dniach wyjść, 40. Spoko. Eee, Słuchajcie, do Blackstone Fortress mamy komisarza chaosu i ogryna chaosu. O i dzika spekulacja nam poszła na tym, na, naszym, na naszej konwersacji. Tak, że tworzy się tak z partyzanta po cichu cała lista armii renegatów mhm. chaosu no w plastiku. No. No. Znaczy, to by na pewno było wykonane tak, jak zrobili Jens Tiller czyli Zrobić kilka, kilka unitów takich unikalnych dla niej, a reszta to po prostu upgrade paki na Gwardię. Gwardię. Mhm. Te, ale coś w tym jest, bo druga książka no. Solar Wars będzie miała tytuł Lost and the Damned. Że Lost and the Damned to już jest stare i z Forge'a mogłeś bardzo dużo chaosowych. Ja wiem, Chaos wytrycia. Wytrycia. Mhm. Mogłeś od groma kupić Tam, z Forge'a. Tak. Były, były Plague Ogrins, <śmiech> czyli tacy splagowani ogryni. Był taki ogryn, który miał jakieś takie ogary chaosu zmutowane mhm. na łańcuchu. Byli ci Rogue sikers ci tacy niesankcjonowani sekierzy, opętani przez tam złe moce i tak dalej. Było od groma upgrade paków, żeby zrobić z gwardzistów, właśnie chaosowych gwardzistów. W Blackstone Fortress masz, masz też tych szalonych sekierów, niesankcjonowanych. Masz, masz trupsy podstawowe, bardzo ładne modele. Tak, masz I to od groma. Masz gości, którzy albo ci mogą robić ze zwykłych kultystów w tej, a mają, widać, że mundury gwardyjne. I to chyba 20 jest, nie? Tak, jest dwa razy po dziesięciu. Yy, I teraz masz tego, wyszedł ten właśnie komisarz z, z Gwiazdą Chaosu, w, w, wiesz, zrobioną skaryfikacją na twarzy. No i ten ogryn taki ze zmutowanym jednym kleszczem, yy, takim chaos pełnowym nie? więc mm -hmm. No, żwidalec. może jest to początek. No, no wypuszczę te wszystkie modele, i potem proszę o to mini kodeks, możecie zagrać. No. Czemu? Bierz, i, I Duncan będzie pokazywał, że bierzecie gwiazdę chaosu i przyklejacie na Sentinela, i teraz to jest Sentinel chaosu. nie już 20 minutowe wideo. Nie, <śmiennie> co robią krótkie. Nie, nie, nie, śmieję się. Nie. To tak jak, nie. jak pokazywał, jak, jak konwertować tam. Space Wolvesa i się za ze dwie czaszki i, i coś tam dobrodzi, <gry> teraz to jest Space, Także nie wiem, no jakby czekajmy zobaczmy co z tego się urodzi, nie? Może Aha. być to one off totalny. Może być. Kiedyś był taki kodeks, pamiętam, że jak się brało, jakiś któryś z tych starych właśnie, że można było wziąć y, grupę jakichś tam kultystów czy coś takiego i sierżantem w grupie tej kultystów był Space Marine i on troszeczkę działał jak Randherd w mm -hmm. Ugrotu. Mm -hmm. Że on miał wiesz, on miał swoją statlistę space a tam ci mieli, wiesz, gwarcistów, czyli na trójkach wszystko i pancerz, no, jak musisz rzucić kostką, to znaczy, że, że go. Mm -hmm. Ale w, kim, w czym to był space Marin? Był taki kodeks, mogę się mylić z nazwą, najwyżej to sprostuję, podaj wpisując wam jakieś tam odpowiednie... Był Lost and the Damned. Mhm. Mogłeś sobie brać no. po prostu chaosową Gwardię i był tam jakiś taki unit, że okay. był po prostu y, Space Marine, który wiesz, pogania typów, że jak zobaczą czołg, to już by chcieli uciekać, ale nie będą uciekać, bo ich po prostu będzie dusił, tak, go i <grym> Hola, hola. chola. Panowie, wróg jest na tą stronę. No dobrze, z Gamma Tradeshoot jeszcze do Necromundy wyjdzie... Carl i jego przydupas Scabs, Jeżeli ktoś czytał książki albo grał serone necromudę, na pewno... Ja go z Pamiętam, No i, i właśnie. Skończy. I zobaczmy sobie teraz na te modele. O ile to jest, jak, jaka to jest różnica, nie? Temu... Tej, no masz blendy na szacie... No, ten... no właśnie, te modele są pomalowane zarobiście. Skąd to się bierze? że jedne modele... Kto inny maluje? Zgadzał? Kto inny maluje? A <laughs> no inna taka... sprawa, że Carl to jest chyba jedna z, z takich flagowych... Takich Han Solo na No nie? tak, tak, tak. Tylko, że wiesz, no... Możliwe, że to jeszcze zdążył akcja Fish pomalować, zanim zakończył współpracę. No Ale gdzieś, gdzieś, gdzieś ktoś się mówił, że e, tak jak normalnie ludzie malują model te, jakiś tam do 40 w, w, w Heavy Metal Timu, nie? E, ktoś, nie wiem gdzie to słyszałem, że ktoś mi powiedział, że e, czy na jakimś podcaście, czy gdzieś, że tak jak my malujemy model i twierdzi, że tydzień ma, malowania modelu, tak po pracy, nie? Mm. To jest dużo tak Oni na przykład dostają jeden model, Heavy Metal Team, to są tak wcześnie modele, że oni tego jednego Primaris'a, którego widzimy na zdjęciach, wiesz, że tam się biją w tym tym, oni po tydzień jedną figurkę malują. Tydzień. Gdzie? 8 godzin, tak? Mhm. Dziennie albo i więcej się i malują jedną figurkę. <śmiech> Więc nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest jakieś, wiesz, po prostu pitolenia. Legenda. Wiesz, właśnie, urban legend, ale <śmiech> miałby to sens, bo te figurki są prawdę nieźle pomału. Myślałem, że to mit, a to tylko legenda. No więc do chaosu mamy jeszcze jeden nowy model. Jezus, nie, jeszcze jeden. Szkieletora z Himena. Tylko tamten jeździł na czym? Szkieletor? Na jakimś na, na, na kocie. Na kocie. Czarnej nie, nie, to Himen jeździł jest. na kocie. Ale ty, y, szkieletor też miał tylko taką czarną panterę. a czarną panterę. Z fioletowym świadłem. <laughs> O Jezus może co to jest. Za... Ja nawet nie, tym rozmawiamy... go Rozmawialiśmy wcześniej o tym modelu i ja go nawet w ogóle nie widziałem I to, to, to jest taki absurd. Tak? To jest Karaluch chaos Lord Discordant. Czyli siedzi na Discordzie jest... <laughs> Murówka Discordowa. Jest, słuchaj, jestem na tych wszystkich grupach Nightlordowych. Nie tam. Nightlord players to są do no. obu systemów i Horuscary i... z Nightlord Players. No to jak zatizowali w Rumor Engine ten. Chain life, nie. O, no to tutaj wszyscy, tak? wszyscy sralni, że nie, że może jakiś nowy box Raptorów, w co nie wierzyłem, bo tamten jest stosunkowo świeży jeszcze, nie? Albo, że o może jakiś nowy charakter, albo że na przykład jeden z Terminatorów będzie miał, bo tam tyzowali wcześniej w bronie termosowe, ten Lightning Claws, jakiś Power Fist. no a się okazało, że to po prostu jest Tech Marine na... Nie, okej, okay, zmieniał z zajebisty jest ten model. Robo Karaluku. To znaczy tak, mamy szkieletora w płaszczyku. I Power armorze. A to mam taką takie ma nie? Ma na plecach flagę, żebyś nie pomylił frakcji, z której pochodzi. Do, do, do. Changley, tak jak wspomniałeś. No. Na wypadek, gdyby wróg był blisko. Na wypadek, gdyby wróg był daleko karaber. Kar, karabin Browninga. Browninga. Browninga. Z, z, z, z, Jeepa, z, z Jeep'a ukradł. Tak. No, przejeżdżał widocznie w Normandii koło Amerykanów i hapsnął, Najbardziej mnie śmieszy, że operuje tym karabinem za pomocą tych swoich mecha and I ja wiem, że to jest jak najbardziej w, w lore i tak dalej, że to się da zrobić, ale dla mnie to tak głupio wygląda, że to taka śmieszna, wiesz, rączka tym oper. Tak, no i jedzie na Skorpionie Chaosu. No... Ja jestem na nie. Ja też na nie. Jeż okay, to... jest, jest jest ok, mało się na nim dzieje, rzeczywiście są, Wiesz, można by coś z nim zrobić, nie? Nie wiem, na motorze go posadzić czy coś w stylu, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, nie trafia do mnie, dinoboty do mnie nie trafiają. No właśnie, no. znowu masz robaczka, mhm. który jest chaosowym robotem. Tak? Tutaj się zgodzę, że to może być, nie, niekoniecznie do każdego taka stylistyka musi przypaść. Ale na pewno się ludziom podoba. Jeśli jako mode, to oceniam tylko i wyłącznie jako model, bez... Y, jest po prostu. Pierwsze wrażenie zrobił dla mnie bardzo złe. Nie tak, jest co tu się dzieje, ale jak tak się przypatrzyłem, te nóżki przypominające trochę takiego defilera, nie? Konstrukcja defilerowa, trochę. <śmiech> Mortka tego faktycznie jakiś taki karaluch. No, wygląda ma to... Wygląda obrzydliwie wystarczająco, żeby być w chaosie. No, może tak. Ma swoją strugę. Ja bym wziął kurna nakupił gdzieś z game Cave, czy innego tam sprzedawcy używanych figurek jakiegoś złomu Space Marines'owego plus bicy chaosowe i na przykład taki taki atak bike z gąsieńcami Rajnosa, nie wiem wieżyczką Predatora, cokolwiek, takiego bastarda mechanicznego zmontować, żeby jakoś to miało ręce i nogi i na tym posadzić tego typa. Żeby jechał na oklep taczoku. Żeby jechał na oklep na tak jest. Do tego zepika. Wie, wiesz, zawsze te Dinoboty Chaosu, wiesz do czego by mi pasowały? Nie do Space Marines Chaosu, tylko do Dark Mechanicum. Albo do, Darker do Dark Eldarzy. Da znaczy Dark Eldarzy mają te swoje Pain Engines, ten Talos mm. i, i Phobos, Dark Mechanicum no. ma to I jakby było Dark Mechanicum i oni robią te eksperymenty z tymi zamykaniem mm. demonów w tym, spoko. Jest nowa frakcja, natomiast... Nie wiem. No Marisi, dobrze, ale Dark mi Macaik... się podobało, że Marisi chaosu mają to, co mają Marisi lojalistycznie w większości, tylko tak? no, no. Rainosy, Predatory, tego typu rzeczy. A... No tak, tak, ale teraz już nie będą mieli, bo teraz już e, nie mogą mieć tych rzeczy, co mają Primarisi. Czyli nie mogą mieć pulsara, nie mogą mieć tych innych czołgów. No ale, na ale reszta, ale ale reszta, ale reszta, reszta rzeczy zainteres. będzie miała wypadek niedługo. No właśnie, muszą zrobić coś, co jest tylko dla nich. A jeżeli już mają zrobić ich tylko dla nich, to Dark Mechanicum, bo skoro Bellissarius Cole dostarczył są rzeczy, no to Dark Mechanicum dostarcza im rzeczy, więc tak jak mówisz, to wygląda jak coś z Dark Mechanicum, więc dlaczego nie? Ale nie, wiesz co, chodzi mi po prostu o to, że teoretycznie, jeżeli kiedyś by się pojawiła ja praca... osoba z skitarii, takich o, też to, trochę to mi insektoidalnych, właśnie. to to by lepiej wyglądało obok skitarii, niż wygląda obok marisów. Obok marisów no. Jak zobaczę całą armię i zobaczę to jest stojące i na mi się nie, nie będzie mi się znaczy... podobać, to, to okej. Okay. Ale na razie Słuchaj. model wygląda obrzydliwie i dziwnie i w ogóle To będzie do siebie, To będzie do siebie pasowało, jak to postawisz na półce, bo już oni mają tyle tych Dinobotów, że to, to zaczyna być jakimś tematem w tej armii. Tak, no. po prostu. Te, te wiesz, Fiendy, Fiendy. Fiendy, Hell i te, Nawet te... ten pierwszy, co był, czyli Filer, tak, też był już troszkę... w tylko bardziej taki pudełkowaty był, grubsze Defail... nóżki, tak. Właśnie o to chodzi, że tu są takie bardzo organiczne, to wszystko jest, a The Feller widać było, że to jest jeszcze po prostu... Wszystko, wszystko w Imperium było takie kwadratowe ciusane, nie? Uh -huh. U Marysów też jest takie, u Chaosu też takie było, bo to było to roczne odbicie, wiesz... Oni byli brodą spoka poka, nie? Tak. Jeśli chodzi o Demon Engine, to na przykład z był taki, który mi się bardzo podobał. Brass Scorpion? Nie. Właśnie nie. Pobraź skorpion się wpisuje w tą stylistykę insektoidalną. To był taki dwunożny kroczący, większy, Decimator. O. Decimator. No, tak? no, no, no. To był Demon Engine, który miał, no był kanciaty, był z technologii imperialnej, wyraźnie było widać, ale miał też elementy chaosowe. Mhm. Tylko nie chaosowe, że macki jakieś, tak? Tylko no tutaj wydłużony armor, tu jakieś takie, rogi, coś takiego. I to mi bardzo fajnie trzymało klimat i bardzo mi się podoba. Tak samo jak z latałek mi się do, bardzo podobały te Forge'owe typu Hell Talon i tak dalej, a Drake tak... Hmm. No dobrze, więc dalej wychodzi pudełko Chaos Space Marines, wieloczęściowych, to znaczy na tyle wieloczęściowych, na ile GW w ostatnich czasach robi wieloczęściowe. 146 Czyli będziesz, czy, będziecie mieli tak, jeden korpus, Korpus B, do którego pasuje zestaw rączek B1 i pasuje zestaw rączek B2 i jakaś dowolna główka pewnie, więc... 148 zł w tym, w, w, w Instagramie. No właśnie. No co, ile potrzebujesz takich boksów? Dwa? To nie zero, bo się rekulty stawi. To jest podstawowy trup. No tak, ale jest nowy i... Jestem dzieckiem. Zabieram tatę do sklepu, chcę się wkręcić w Warhammera i kupuję Kupujesz rozpiera. Chce... Ale ja nie będę dwiema armiami grał. To kupisz z kolegą Shadow No Ale ja nie mam kolegów. To nie będziesz miałem z kim grać w 40. Ale to co mówi szwagier to jest dlaczego na przykład te chłopaki co do mnie chodzą i większość z nich się odbija po prostu do kamery. Zostają ci, których ojciec na przykład sam się bawi w modelarstwo na przykład, w cokolwiek innego. Albo kiedyś się bawił w modelarstwo i mm. rzeczywiście, wiesz, teraz z synem troszeczkę jakby tą pasję odświeża i oni sobie kupią tam boksa z gardów, ale to jest na zasadzie takim, że to jest prezent na święta albo prezent na urodziny. To nie jest takie, że o tato kup mi, a okej, okay, mam akurat wolne trochę, wiesz, kasy w portfelu. Nie, nie no kumam, Dobry argument jest jak najbardziej zasadny, to jest drogie, natomiast yy, no, znajdą się ludzie, którzy i tak to kupią, nie? Nie, no na tym bazuje no Maka to analizował, że yy, spada sprzedaż ilościowa, mm -hmm. nie spadają zyski, bo podnoszą ceny. Tylko mm. to jest bańka, która wiecznie w końcu nie wstrzyma. Tak. Tak. Jak będziesz za bok same 250 zł zapłacić za 10 kolejnych. No to... właśnie, to jest cena premium więcej niż Fordzowa za 10 plastikowych no. typków. No sorry. Za typów, ale... których później możesz kupić za jedną czwartą cenę i, i z... giną w drugiej turze I ich maksymalnie. Zmyć, ich zmyć w Amodzie przynajmniej. No. Nie, rozgadzam no się, ceny idą w górę. Już GW nie, jest, nie odstaje właściwie cenowo od, od Forge Worldu przecież teraz już, nie? No. Niewiele, jeśli, jeśli w ogóle. Mhm. No ale co zrobić? Taki, taki mamy klimat. No. I <śmiech> trzeba żyć z box, od, od boksa do boksa i tyle, no. Bo w boksach, w tych dużych boksach są ceny jeszcze przyzwoite, nie? Jak masz nawet ten boks przecież kosztuje. Przyzwoite jest... jak na I 420 zł za dwie armie, małe, no to kupujesz dwa razy to, 420 zł, i masz naprawdę dużą część armii, możesz zrobić no, tak. z tego. Tak, Teraz jest dobry moment, żeby zacząć zbierać chaos. Jeśli ktokolwiek się zastanawia nad chaosem kiedykolwiek, to to jest ten moment. Gdzieś wyciągnąć jeszcze z otchłani internetu Dark Vengeance, chaosową część. Kupić Dark Vengeance, kupić Shadow Spira, kupić, to kupić Abadona. Kupić tych, z Blackstone Fortress z tych kilku gości. Tam jest trzech chyba tylko. Ale, no. ale masz całą tą, wiesz, dwóch, tych, to znaczy, dwóch i HQ. To nie ma sensu. Ale masz ten, tak. ale masz, masz tych... tych Kultystów. Ok, no tak, jak to jak faktycznie, je? to faktycznie tak. No, no i masz za 420 zł plus powiedzmy 150 za Dark, za Dark Vengeance, jak tam gdzieś kupisz może stówę. Yy, I za modele z tego, no za 600, stówek, 650 możesz mieć naprawdę ładną, nową armię, no do, do tego kota I podstawowi, boksowi, <coughs> chaosnicy mi się podobają. Są fajni, mają dużo tych tych, ale nie są aż tak bardzo przesadzeni. Nie, nie, nie. Dużo główek jest z tego, co widziałem. Znaczy to hmm. będą takie jak, jak ci Plague Marininowi i tak jak mówiłem przed... Główka kilkoma kilkoma wchodzi tak albo tak. Tak, że znaczy one są na tyle, że można obciąć, nie? Hmm. Ale będzie tak, że do tego korpusu wam będzie pasował ten zestaw rączek, ten zestaw rączek, ten zestaw rączek. Nie tak jak kiedyś, że sobie doklejcie co chcecie i jak chcecie, nie? Wyszli chyba wczoraj, za, pokazali tych hawoków nowych. Nowe hawoki? No całkiem okej. Okay. Fajnie, że mają stare bronie herezyjne, w sensie na ramieniu jest wyrzutnia tak, ten Najbardziej y, laskano, tak. Ciekawe, ile ich będzie, wiesz, ile boksów będziesz musiał kupić, żeby broić. No. Na przykład, żeby przystali znaczy Akurat w, tym, w tej kwestii, jeżeli pójdą w tą stronę, co są Dewastatorzy Marinesów, to w pudełku Dewastatorów, tym z 2015, możesz. A 15, stary, okay, masz. 4 Graf-Kanony, 4 Las-Kanony, 4 Heavy-Boltery, 4 Missile Launchery. M mówisz o tych nowych, ja je miałem y starych I 6 zestawów nóżek, jeżeli liczy liczyć klęczące. Mm -hmm. Więc value jest w Devastatorach bardzo dużo. Ja pamiętam, że jak składałem e kiedyś, kiedyś, kiedyś... Kiedyś bo... po jednej, każdej broni było. Mm, nie pamiętam, czy po jednej, nie po dwie. A może po dwie. Po dwie chyba, może, Bo, może po dwie, bo tak. pamiętam, że Las-Kanony i Boltery kupiłem dwa boksy i składałem zestaw takich, czterech takich, czterech takich, nie wiem, wiesz, w tych minimalnych składach, nie? że mm -hmm. było... Czterech koleści z bronią i ten koleś z niezałspeksem tylko jak się nazywało. No, sierżant, to jest Signum. Signum i drugi oddział z laskanonami też taki. Mhm. Bo mi musiał dwa boksy kupić. Yy, Może wie, że pod dwie bronią. Jedno, co się doczepię, to że ich sierżant wygląda mega się Spodziewałem... Ale czy zwróciłeś uwagę, że ich sierżant ma plazma gun. Nie kombi plazma, plazma gun. Ale Kto jest ciekawe. Spodziewałem się, że wiesz, będzie miał jakąś nie, albo jakiś fikusny hełm z antenką, z jakimś tam naprowadzeniem, mm -hmm. albo przynajmniej, może jest w bicach, a po prostu nie, nie, nie dołożyli tego do, do tego, do modelu tego pudełkowego. pudełkowego, ale spodziewałem się, że chociaż będzie miał plecak z jakimś tam, nie wiem, anteną, mm -hmm. albo z jakimś takim czujnikiem, tak jak ma ten sierżant tych, tych, tych, tych, tych znaczy ten kapitan, przepraszam, w Wigilusie, nie? nie w w, w Shadowspear, że ma tą serwoczaszkę i mm -hmm. jakiś tam pierdały, Że będzie wyglądał na kolesia typu... Dobra ludzie, ja tu kieruję ustawiłem ok, tak, miałem. ustawiłem cel, napierdzielamy tam. A tak wygląda po prostu jak taki zwykły sierżant genericowego zestawu. Stary zostału. kozackie by było, jakby mu dali. Znaczy, sam se już przekonwertować. No. Hełm i plecak, Master of Signals. Z Na przykład tak, ten z dużym tym, Z nie? taką dobudówką, bo ma tu całą elektronikę i Aha, układy no. komunikacyjne z tyłu hełmu, mm. Wiesz, to, to co mają, że sobie tam stryka na przedramieniu, tak, jakiś tak, ten, tak, tak. to było fajne. Może, może są takie pizzy w boxie, żeby coś takiego zrobić, no I termosy chaosowe. Które są po prostu większymi... Tak, są truskailowymi termosami, tymi dawniejszymi, tak naprawdę z nowymi pozami i, I to, fajnie wyglądają. I to, to, to, co się śmiałem też na naszym czacie, że Vincent, jaki hełm ci się najmniej podoba ze wszystkich hełmów termosowych? Szeregowy mamut z tymi takimi czasami Szeregowy mamut dla wszystkich. <śmiech> <śmiech> <I> te... <śmiech> Jest to <nie>. głupie, no. <śmiech> nie, nie, nie. Wiesz co? Y Myślę, że tak. Tych główek będzie więcej niż 5 w boxie Tak, na pewno. I myślę, że te stare główki, które mi się bardzo zawsze podobały, będą pasować. że będą pasować, mhm. bo już widziałem nawet tych nowych Marisów yy, z fordżowymi główkami yy, od Nightlordów na tych grupach moich mhm. i pasuje stary. Nie widać jakiejś różnicy w skali. Tak, no, bo to jest stary, tak? Jak też w Primarisach możesz dowolnie zmieniać głowy. I to w Okskarze, że z Goodwin mówił, że. No, widziałem dużo zdjęć z Dark Imperium, modeli sklejonych, mhm. pomalowanych przez naszych klientów. Mhm. Bardzo fajne konwersje, wszystko i tak dalej, ale dziwi mnie, że ludzie w ogóle im hełmów nie zmieniają. Przecież to jest tak jak w dawniejszych Space Marina, że może być cały Mark 7, a hełm Biki. Może być cały Mark 4, a hełm Mark 7. Śmiechało, dawajcie primarisom inne hełmy. To wygląda badass. Mark 3 bardzo dobrze wygląda z primarisem. Tak samo, y, dlatego primarisi mają głowę w tej samej skali i ramiona w tej samej skali. Czyli paldrony te same mm. pasują, ręce też te same. Korpus jest wydłużony i nogi są wydłużone w stosunku do klasycznych marzyków. Mogli to powiedzieć na samym początku, nie? No mogli, no ale słuchaj. Wiesz, Duncan mógł usiąść i powiedzieć, ej, zobaczcie, mam tu tyle główek z poprzednich zestawów. Klik, działa! Wiesz, stary, muszą się sprzedać upgrade paki do... Jakie upgrade paki? Jest dedykowany primarisowy upgrade pak dla Space Wolf, Wolf musi... Ultra Marines, Dark Engine... To się musi sprzedać. No dobrze, ale czy tam są specjalne główki dla nich? Tak. A, okay. Główki i ramienniki. No to już wiem dlaczego tego z nie z mówi. Upgrade pack to są głównie. Główki, i i na za dwie bronie jakieś. Na na ramienniki to, to widzieli, nie Na Jedna to to nie. Nie Jednak klata, Nie, że... że... nie, nie widzieliśmy, że główki też są. Tak nie tak kupowałem nigdy, więc nie potrzebowałem. Dobrze, teraz przygody pułkownika Onila Daniela Jacksona, Samanty Carter i Tilka, czyli Stargate. Tylko, że Stargate chaosu, więc pułkownik Onil zjada małe dzieci i... Klik, się klik, klik, Gdzieś no. na jakiejś grupie ktoś wyciągnął stary kodeks chaosu, e, rozszyfrował te runy, e, które są w koło tego. Jest napisane jebaś legio. <laughs> widzę, że mnie uszy zalewają nie wodą. Tak. E, e, I wyszło mu, że jest tam coś napisane w coś w kontekście e, Yulski co, jak, jak warrior się domyślają i teraz, tutaj już nie pamiętam teraz nie chcę prze, przekabacić tego na swoją stronę ale coś wyszło, że galzuk galzuk jakiś warrior galzuk czy coś takiego to jest mowa mordoru, którą nie należy przyświeć <grym <grym <grym> więc zastanawiam się, czy jest to coś, co w pewnym momencie w, w, narracyjnie prze, przejdzie przez to jakiś, jakiś nowy stary, wiesz co było? malarz dostał jakieś images z google.pl, chaos runes ale zajebiste, tu dam ton, a tu Jest tam... taka szansa, ale dobrze wiesz, że potrafią zdobyć się na przebłysk fantazji i ukryć coś ciekawego. Nie? Czasem tak. No. No, więc ja tam sobie pomyślałem, o, Galzuk, Gazgul, nice. I śmiesznie, bo było jakby nagle się okazało, że Chaos próbował się porozumieć przez Rift z drugą częścią gdzieś tam Chaosu. I oj, zjebaliśmy i Gazgul wpada, nowy model Gazgula i wpada tam ze swoją retiniu i na napieprza po prostu chaos. W Wigilus. Wigilus e, raped, e, kiedy orki wpadają na Wigilusa po raz drugi. Tak, w mojej drodze wygląda wishful thinking. <laughs> Me Mecha się śmiał wam też rzeczy. że dobrać. GW za, za najmniejszy infringement, albo przynajmniej, wiesz, cokolwiek, co przypomina nawet ich IP, to od razu w ciebie strzelają prawnikami, a oni mogą kraść, wiesz, Stargate, To no Jest to dosyć, bierzemy, dosyć oczywiste nawet, tak? te Chevrony wyglądają tak samo. Ale nie. pytanie, czy Stargate ze, Starge ze z serialu jest IP? Nie jest, więc. Znaczy inaczej, w tym momencie nie ma produkowanych yy, odcinków, seriali, filmów, jest reboot tworzony, natomiast yy, samo, same trademarki jako trademarki istnieją i jak najbardziej jest. No, ktoś jest właścicielem tej marki. Czyli, poczekaj, tak samo jak nie, no, okay, Star Trek, okay. ileś lat okay. też nie powstało, ale CBS i Paramount były właścicielami Star Treka i jak ludzie zaczęli ale robić, robić fanfilm Aksana, to oni zaczęli napierdalać, ale tam, nie, nie wolno. Okay, bo tutaj, tutaj muszę trochę przeciwko wam stanąć, bo fanfilm to jest jedno. Ktoś bierze świat, uniwersum i robi w tym uniwersum swój film i chce no zarobić no na hajs. Mm -hmm. Nawet jeśli profit. Tutaj ktoś wziął, o, fajnie wyglądała brama w Stargate, cie. wezmę też okrągłą rzecz, zrobię coś na podobieństwo. To nie jest na pewno... Z bardzo jest... podobnymi szewronami... Ale nie, szewrony... Nie. Czekaj, szewrony są chaosowe ze starego kodeksu chaosu. Więc z tego co... Przynajmniej gdzieś tam czytałem. Więc jeśli to nie jest zastrzeżonym, zastrzeżonym znakiem, to mogą im naskoczyć. Więc no może... tak, Nie no, oczywiście, że oni się zabezpieczyli i nie zrobiliby czegoś, ja podejrzewam, co że oni trafić do sądu. Chodzi o to zwykłe ludzkie, tak? Widzisz, no, no kurwa Stargate. No i dlaczego nie? Ja nie widzę w tym problemu. Jest fajne, zróbmy coś takiego. U uważam, że... W sytuacji, kiedy wszystkich innych jadą za to, że cokolwiek zrobi z niego, jest to słabe. Natomiast podejrzewam, że prawnicy to obskoczyli po pięć razy dookoła. Ale dobrze, żeby... my nikt, nikt z nas nie twierdzi, że ktoś ich poda do sądu. No nie, Tylko, tylko że... mówimy o ironii sytuacji, tak? Nie uważam, że to nie jest nie krawy. po prostu zachowują się może nieetycznie, no co najwyżej, nie? Nie, bo I lecimy z Forza. No to szybciutko, Kaudor Bomb Delivery Rats Szczury z pasami, w pasach Szajda, tak to się nazywa? No tam jak Rosjanie mieli psy trenowane no, tak. na kiebacach Tylko, że częściej biegły w stronę ich czołgów Wybuchowe szczurki do, do gangu Kaudor całkiem spoko wyglądają Dalej mamy Nurgles Rotters, to jest drużyna takich nurglowych grubasków do Blood Bowla i nie, te, tym ich ciężkim, takim typowym, jak, jak różne, różne yy, drużyny mają trolla, czy ogra, czy jakiegoś tam innego, to u nich jest taki yy, Nurgle Rodspawn, czyli Chaos Spawn. Jeden, jeden z graczy chyba po prostu za bardzo przesadził z i zmutował <śmiech> w <zmutował> tego. Jabę. <śmiech> <śmiech> <To>, trochę <śmiech> tak, taka, pół ślima, pół dżaba, no. Dalej, wyszło trochę do lotra ja się w lotra Ale widać, że jest portowiec, nie? <głos> <głos> tak, no, zdrowy tryb, ży tryb życia. No. Lotra nie śledzę, więc y, tutaj się będę, nie wypowiem się za bardzo, <głos> ale wyszedł taki taki duży box Ride for Ruin and the World's Ending. To jest końcówka tak. przemowy Teodena. Tak, dokładnie tak i mamy Przed właśnie bitwą, duży, mamy duży taki detachment y, jeźdźców Roanu, kilku jest na pieftę, y, wielu jest na koniach, więc nie wiem czy to są stare modele po prostu Każdy. zebrane stare modele zebrane w, w taki duży boks, wspólny, żeby mieć armię Rohanu tak na szybko? Czy to są jakieś nowe jest, Większość jest starych, nowy jest ten <kluzni> na pieszo i na koniu, na środku, ten, który wiesz, to jest y obok, Eorl, no, Eorl Młodszy chyba, tak? że mówię, nie, Elfhelm, kapitan Rohanu, na piechotę i na koniu. Tak, Elfhelm jest postacią w książkach, w filmie był pominięty i jego rola w dużej części trafiła do tego, co robił Eor Eomer. Trommer. Natomiast w książce, książce no istotny jest, bo tam i w dwóch wieżach i w powrocie króla ma swoje działania, ma swój oddział, którym którym jeździ i bije. Omówiliśmy no. już do necromundy bounty hunterów i zaczynamy Legiony. A okazuje się, że ten dedykowany de Blood Angelom, lewiatan, nie jest po prostu jakimś tam karakterem albo jakąś specjalną jednostką, po prostu Forge będzie robił lewiatany dedykowane dla każdego Legionu, bo pojawił nam się lewiatan nightlordowy. Z opcjonalnymi zwłokami, których można nie przyklejać. Tak? Znaczy, większość tych takich pierdółek, które on ma na... na tak, tym... no ma zwłoki, które ma na kadłubie przyklejone. O, oh. okej. Okay. Ale wiesz co, jak mam kontemptora tego i tam też są takie zwłoki po, po, po bokach, to one też są do doklejenia, do więc albo możesz je przykleić, znaczy to są chyba czaszki jakieś tam inne mm -hmm. trofea, możesz je przykleić, możesz zostawić to puste. Po prostu jest takie nie tyle dziura, co jest takie malutkie wgłębienie, gdzie one, mm -hmm. żeby klej lepiej złapał. Więc tutaj tych zwłok można nie doklejać i ja bym ich nie dokleił, bo one są za duże jak na... na... podstawkę można, że gdzieś leżą, albo... Stary na Run Rider'a bym je nakleił, albo, tak, albo jakąś tak. dużą maszynę, taką naprawdę dużą, bo tutaj Na przykład tak... No, no, no. Tutaj wyglądają po prostu jakby mu, nie wiem, miały przeszkadzać nie, w, w, w walce, zwłaszcza, że... Ma... Pod można było Wielki starożytny, wróg po prawej stronie! Nie widzę! <laughs> Ogólnie spoko model, bo nie jest przesadzony, jeżeli chodzi o te wszystkie detale, co na nim wiszą. Natomiast nie mogę teraz odzobaczyć tego, co ktoś tam na jednej z tych grup, o których coś nie wspomniałem, powiedział, że... On ma na hełmie tą czaszkę ze skrzydłami Nightlordów i ktoś napisał, że... To wygląda, jakby miał takie wielkie, krzaczaste brwi. I jak ta główka mi się na początku podobała, to teraz nie mogę tego zobaczyć. Nie mogę tego zobaczyć. Tak, i popsuło mi to wiesz, głowę tego modelu. Wiesz, jeszcze było dobre, dobre przyczepienie się do zwłok, chyba znowu maka, że tam mhm. odsłonięty jest kawałek no to szkieletu. To Marina. zwłoki Space Marina. I kawałek szkieletu jest odsłonięty, i widać żebra pojedyncze. A w procesie tworzenia Space Marina e, żebra się zrastają. Jest i, jeden i jest jedna płyta. klatka taka, tak? I to w ogóle ona jest chyba e, połączenie kości z metalem, no, coś takiego mocniejszego, Adamantium, jak u no, no, Wolverine'a. Tak. Także no, średnia. Chyba że to był jakiś tam aspirant, który chciał być trenowany na Marina i nie przeszedł mutacji wszystkich. Ta... Scout. Scout jeszcze normalny, nie? Nie, Scout już ma wszystko poza Black Carapace, <śmiech> czyli interfejsem do Power Armor'a. Tylko? Tak. No, proszę. no i dalej idziemy, yy, mamy dwóch pretorów, jeden jest w e, Tartaros Terminator Armor czyli tej najszybszej zbroi terminatorowej. Spoko model, yy, chyba mi się z tej całej trójki tych modeli dedykowanych do Ninthords yy, pierwsze albo drugie miejsce ma, yy, jedyne co mi się nie podoba to ta to, to, to broń biała, którą trzyma tam jest opisane, że to jest Brutal Changlave. Yy, ja myślałem, że to jest jakiś Power Axe, coś takiego. Wygląda bardzo mangowo, bo jest taki nieproporcjonalnie... Final Fantasy. Tak, no coś takiego. Jest takie prze przesadzone, olbrzymie, yy, olbrzymie to wszystko. Też ludzie spekulują, że to jest może, bo najdoroczniej mają taki relikt legionowy, który się nazywa Nastroma Men Menka, To jest takim do dokoksowanym changlave'em, który ma taką zasadę, że jak chcesz Chyba, a, Jak walczysz z tym, jak walczysz z, z kimś, kto dzierży tą broń, to na każdy atak musisz zrobić strength test, czy ci wyjdzie. Czyli czy tak. parujesz jakby, tak? Nie, czy ci wejdzie ten atak. Znaczy ty parujesz, a, a przeciwnik okay. musi rzucić strength test, czy, czy ten atak mu wyjdzie. Więc jak na każdy atak? Jak masz cztery ataki, na przykład walczysz w challenge'u, masz cztery ataki to musisz cztery razy rzucić strength test, jak ci na przykład trzy razy wyszło, no to jakby wchodzą ci trzy ataki, nie? Z tych okay. czterech. Czyli atakujący rzuca ten test. Tak. Okay. Bo wiesz, ten ten, co ma... Nightlord się broni tym jakoś, a tamten musi jakby, wiesz, przerwać gardę, nie? Coś takiego. Yy, mam nadzieję, że nic nie przekręciłem. Więc tylko to bym zmienił tą broń, może mu dał zwykły taki chain glaive, jak... jak Kupuje się w tym boxie jeszcze glebami albo po prostu jakąś Kupowałem inną. Kupowało się, bo las często by. Jeszcze chyba są. Jest jeszcze? Tak okay. mi się wydaje. Torsów już nie ma tych. Co jest dziwne, bo żeby zrobić terror składy, to musisz mieć te torsy. <mum> to, żeby zrobić unit, musisz mieć te torsy, nie więc słabo. Rikaser, welcome to. Dokładnie tak. No i mamy, mamy tego drugiego pretora z Z, punktu, sorry. z punktu widzenia prawnego, jeżeli wycofali ten produkt ze swojej oferty, to czy to nadal jest pod IP? Nadal jest podajny. Okay. Drugi pretor z Jumpakiem yy, i Changlajvem, który szczerze to bardziej przypomina raptorowe te miecze z 40 niż te Changlajwy, które można kupić. Mm. Zupełnie ich nie przypomina w żaden sposób. Zobaczę kilka. Dlatego nie robię teraz już jednostek, które nie mają modeli. Nie masz w, w kodeksie. Bo jeżeli masz model, jeżeli masz jednostkę w kodeksie, to możesz sobie. Ja nie robię modelu, to możesz sobie robić tą jednostkę. Nie możesz jej tak nazwać, ale. Mm -hmm. Możesz być jednostką, tak. możesz być figurkę, która, bo, bo nie, ma, nie ma czego przypominać. Natomiast jak mają figurkę, to już nie może się odlewać a nie robić kopii. No jest ten drugi Pretor z jump packiem. Hełm mi się nie podoba. Dla mnie to jest typowe dwa, dwa kroki w przód, trzy kroki w tył. To znaczy zrobili fajny update na Knight Raptorach, tych chemów tych mm -hmm. Lordowych, że one nie wyglądają tak strasznie cheesy i, i ten.. Skrzydła wielkości plecaka. Tak, no nie wyglądają tak głupkowato, natomiast temu jakby cofnęli się i z powrotem wrócili do tej starej czterdziestkowej estetyki i ten hem bardziej czterdziestkowo wygląda niż trzydziestkowo, także ten hem był wymienił, natomiast jego goła głowa jest fajna, taka z bliznami. I ogólnie fajny model, też tego nie widać tu na tym zdjęciu, które pewnie widzicie teraz przed sobą, ale ma takie śmieszne... W... W... Przy kolanie ma takie, jakby skrzydełka takie jak Asterix miał na hełmie. Tylko, że Nightlordowe to też bym obciął od razu. Nie, nie, nie, nie, nie widziałem Gordon. tego. No, takie, o co chodzi? Po co? A, Hermes miał? Buty? Hermes miał, tak, buty z tymi Znaczy na stopach miał, znaczy tam, na sandałach. To Także... się na Mor z Marvela. No, no, no, no coś takiego. E, tylko, że no, wyobraź sobie, że masz to w górnej części łydki, nie? Mhm. Zamiast na, na, na tym, na kostce. Trzy modele spoko. Staryk, już widzę scenę, że tam rzeźbiasz. Kończy model, no o to pretor, wchodzi jakiś menadżer, wpierdol tu jakiś detal, bo pusto jest. Tam. <laughs> no, tu o tu koleży. Znaczy A czy w ktoś? ogóle te trzy modele rzeźbił jakiś koleś, który nie rzeźbił tych wcześniejszych nightlordów. Mhm. Je, jest parę wspólnych elementów takich yy, designowych, ale to widać, że po prostu jeden się musiał zainspirować drugim, żeby one jakoś... Trzymały wspólny front, nazwijmy to, i są okej. Okay. Kiedyś sobie może zakupię. Kiedyś sobie może zakupię. Lewiatana może nie, bo niedawno skończyłem swojego. No, tego... To czym się różni? No wszystkim. Znaczy, no To jest Lewiatan, tylko ma te wszystkie dodatki. No nie, ale czym się różni właśnie. od tego twojego? Rulusowo nie. nie. Nie. Zupełnie nie. To po co? Właściwie dla, dlatego spekulowaliśmy, jak wyszedł ten pierwszy Blood Angelowy, czy to będzie jakiś unikalny dla Blood Angelii? No, no, i chyba największy release Forge ostatnio, Osanguinus, który jest ok, ale no, nie powalił mnie. Mnie ale... się nie podoba w ogóle ten model. Nie powalił On mnie. On z naprawdę. pewnych kątów wygląda ok, z pewnych kątów wygląda, jakby się potknął. Znaczy, przede wszystkim ma, dziwnie ma tą jedną nogę ustawioną uh -huh. i już widziałem, że ludzie tam mówią, że suszarką będą suszyć i robić, żeby taki bardziej miał karate kick, coś tam flying kick, jakby robił. I on trochę lepiej wygląda na tej, bo dali go na zwykłej podstawce i dali go na takiej limitowanej podstawce, gdzie walczy z takim demonem, że go... Atakuje jedną, go z góry. Tak, jedną, rękę, jedną ręką trzyma go za róg, a ten demon go trzyma za tą właśnie dziwnie wygiętą nogę. I to wtedy ma sens, że ten demon bo może, wiesz, przy skoku go próbował zatrzymać mm -hmm. czy złapać. Wtedy to wygląda lepiej. No y ale to było tylko dla tych, którzy byli na Chorus mm Herezy -hmm, Weekenderze. A teraz hmm. tylko od Rikosera chyba kupisz no. tą podstawkę sceniczną, tak? Sami Poza tym w czasie gry i tak nie używasz scenicznej. Oczywiście. Yy, sama zbroja wygląda bardzo jak na tych starych artach. Yy, bardzo zbliżona nawet ma tego Lamparta, futro i tak dalej. Jak husarz. Jest jednym, z niewielu, jest jednym z niewielu, przynajmniej na razie Primarchów, którzy mają opcję na kilka broni. Bo może mieć yy, włócznie. Która chyba będzie docelowy, bo jest do koksowana straszliwie, tam AP1, plus 3 do siły i tak dalej. I tą właśnie możesz rzucić chyba raz na grę. Siódma edycyjna AP1. Tak, tak. W ósmej to to AP1 takie. AP4, minus 4 Minus 5, czy coś takiego. Właśnie może rzucić raz na grę i wtedy wyciąga taki miecz, który ma AP3. Zdejmujesz jeden TL ze stołu. I może też wziąć alternatywnie drugi zestaw broni, czyli y, drugi miecz, który jest AP2, taki po prostu Paragon Blade. No, tam nic się specjalnego nie dzieje. Paragon Blade y, ma jednostrzałowy melta pistolet i to jest największa bolączka jakby... Czyli raz na grę może strzelić? Czy... Tak, one use only. Hmm. Bo stary gość jest takim koksem, że musieli mu coś dać chustkowego, bo on... On, wiesz, on obok Koraksa i Konrada Kerza jest jedynym primarchą, który jest jump infantry, tylko że on może wiesz, 12 cali sobie polecieć yy, i potem jeszcze w szarży używać jumpaka, nie. Mhm. Więc zasięg ma dosyć duży. Dostaje... Ja wiem, to, ma taką specjalną zasadę, bo w średmiejcy nie można było użyć jumpaka w On ma taką, więc, to jest moga. Je, to jest jego, moga. wiesz, to jest jego zasada. Na, na szarży ma dużo bonusów. nie ma jumpaka przede wszystkim tylko skrzydła. No tak, ale jest jako Jump Infantry, mm -hmm. nie? Bo jak, zrobi, jak z niego Flying Monstru, Screechor, z jego spotline'em zrobili, to by był, wiesz, zabijam wszystko na stole, nie? Yy... Jak mi starczy tu. no Stary gość ma... Gość ma, gość ma weapon skill jak Angron, a inicjatywy ma tyle co full więc. <grym> I wszystkie staty, reszta statów na szóstkach chyba. Bije szybko, ale dobrze. No i stary z włócznią, ona się w Telesto nazwać mm. coś jakiego, Plus 3 do siły, no to ma siły też ma 9, z coś w tym stylu. Jeszcze na, na szarży dostaje jakieś bonusy do inicjatywy. No to jest maszynka do mielenia mięsa, nie? Plus, że wszyscy, jak on jest na stole, to wszystkie jump packowe y, unity de, blood angelowe robią to samo co on, czyli jump pack y, w ruchu i drugi raz jump pack w asolcie, nie? Fuck, to jest grubo. No. Znaczy, i to, to jest chyba jedyny jego baw do armii. Bo zazwyczaj się Stara Forge robić tak, że jak Primarch z maszyną do mielenia mięsa, to już nie buffował. To, żeby nie buffował za dużo armii, A jak masz takich primarchów jak Dorn czy, czy Alfarius, którzy nie są za silni. Jak na Primarche oczywiście, bo i tak ci każdy zabijał kilku yy, czy Goliman, to oni bardzo buffują, bardzo buffują jednostki w koło, nie? Nie, co ja też nie. No, te, yy, ten, yy, Liman raz tak jest, że. Chyba raz, raz na ten, raz na, raz na grę może jakiś tam bawdać swojej armii, a tak to po prostu biega i zabija wszystko, co się rusza, nie? Yy, więc to wyszło i wyszli, yy, niedługo będą do kupienia The Crimson Paladins, czyli, yy, czyli terminatorzy, termi terminatorzy z tarczami yy, i włóczniami, znaczy nie wiem, czy się, to jest tylko opcja dla sierżanta, jak, jak w końcu Pojawią się jakieś skany tego Malevolence, to myślę, że omówię tą książkę troszeczkę. Bardziej byłem zdążył sobie przeczytać. Na razie tylko Garstka Wybranych Ludzi dostała tą książkę. Całkiem fajnie wyglądające jak dla mnie modele. Te tarcze działają w taki sposób, że nie dają im żadnego invula, bo już są w katafraktowych, czyli mają cztery invula, więc całkiem nieźle. Natomiast zdejmują jeden siły z ataków, które dostają. Mhm. Więc, jak ktoś ich atakuje z siłą 6, to ich tak naprawdę atakuje z siłą 5. Dodaję im te tarczę, fajnie wyglądają te modele. Wypowiem się trochę więcej, jak już będą oficjalne zasady. Z Malevolence wiemy, że dostaną jeszcze takich unikalnych destroyerów. Będzie bohater Moritat, taki z dwoma handflamerami. Mhm. Wyszedł model, zaprezentowali już model pierwszego kapitana Blood Angelii. Raldorona. Właśnie, nigdy nie jestem w stanie tego imienia. Yy, I on był później pierwszym Chaptermasterem po, po, po rozpadzie legionu. Yy, po podzieleniu legionu. Bardzo dobre statline. Y I on jest obok z i tego Sigismunda, takim kolejnym typowym koleżiem, do challenge Do Do challenge że zabijam wszystkich sierżantów, postrach wszystkich sierżantów na stole i generikowych pretorów. Yy, nie ma. Poza wysokim statline'em i bardzo dobrą bronią, bo on ma praktycznie paragon blade, który nie ma zasady specialist weapon, czyli dostajesz bonus do ataku z pistoletem. Mhm. Yy, jedyne co ma ze specjalnych zasad to, że sobie World tam może wybrać. Po prostu otwierasz, wiesz, otwierasz ten rulebook i sobie wybierasz, który chcesz. Z tych, co są do 7. edycji World Trade. U. więc przynajmniej jest elastyczny, ale nie bufuje mocno armii. Do Whitecarów Scarów zapowiedziali specjalnego line speedera Ebon Kesik, którzy będą e, termosami e, tak, tak chyba nawet. Tak, tak, tak, tak, bo pokazywali projekt modeli. Mhm. E, zaprezentowali zasady jednego bohatera, o których też powiem więcej jak poczytam. Czy niejaki. Tak, to był ten, ten jakby szef, szef Kasików. Mhm. I będą coś, co się nazywa Golden Casik. I oni będą na motorach z jakimiś lancami, więc spodziewam się czegoś w stylu, ten Castle z tych takich, w wersji Space Marinowej. Eee, i... No i oczywiście Jagatai Han, tak. który będzie pierwszym primarką w dwóch wersjach, na piechotę i na pojeździe. I ciekawi mnie, jak to rozwiążą modelowo. Czy to będzie tak, że on będzie miał jednak. Dwa modele na pewno. Może być. Tak jak, do, tak jak do Władcy pierścieni dwa modele. Albo sceniczna podstawka z motorem. Gdzie stoi obok motor. Tak, I... też, też, też się nad tym... Zresztą, szwagier, mówiłem ci jak zrobić tego pretora, nie żeby I. po prostu zaparkowany motor, motor na większej podstawce tak. Mogą oprowadzić. też zrobić tak, czy jest jakaś opcja, że stał będzie w, w, z rękami w jakiś sposób i tylko tors będziesz mag magnesowo i przypinał na nogi. Też, też o tym myślałem, że na przykład będzie miał, <śmiech> powiedzmy będzie tors. Jed jedna, jedna ręka, nie, powiedzmy... Yy... Jedna ręka z mieczem uniesionym, i jak go będziesz chciał wsadzić na motor, to mu będziesz doklejał drugą rękę, która trzyma kierownicę. Nie, to jest bezkomplikowane. Nie, to wiesz, jak tak jest zrobione? Mm -hmm. Tak jest, był taki upgrade pack do White na motory. I był dokładnie jeden taki tors. że był tors z ręką z mieczem, i głową, i po prostu doklejałeś do generikowych nóżek Marina i tej drugiej ręki. Więc mm -hmm. wątpię, czy ci dadzą dwa modele osobne, co. Dlatego myślę, że może być tak, że będzie po prostu tors z tą jedną ręką i głową jego, który będzie Ci pasował do osobnych nóżek, które będą, nie wiem, może nawet w motor już będą w... może być. rzeźbione. Hus zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Fajnie by wyglądało po prostu jakby zrobili go, żeby zrobić jeden model, że stoi po prostu i ma nogę już założoną na jeden, wiesz, na... tak jakby wsiadał na motor nie i coś robił. Albo stoi obok motoru po prostu, już żeby... Tak jak Panty. mówisz, nie będą mieli... I raczej ci nie dadzą dwóch modeli, bo to by miały być dwa modele, nie? Chyba że, chyba, że zrobią w ogóle takiego wała, że będziesz, yy, nie będzie można ich kupić w dwupaku. Znaczy, będziesz mógł ich kupić w dwupaku za jakąś chorą kwotę, albo będzie Jagataj osobno na motorku do kupienia i Jagataj na piechotę osobno zupełnie do kupienia. Nie? Też możesz. Więcej nich. No, I to I, jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. I, i, I ci wiesz, i ci później takiego bundla zrobią, że. O, masz też mieć kolejny... Znając Forge a, to zrobią go stojącego w rozkrólku na podstawku mo dla, mo dla motorów i będziesz miał klesię na nogach na podstawku dla motorów. W Wspagacz. Nie, tak jak na, na, na, na, na, na desce surfingowej, nie? I nie będziesz z tego motorał, Michuja po prostu. prostu dostaniesz Kolesia, który jeździ na motorze, na podstawku od motoru, żebyś mógł nim jeździć jako. Jeździ Juga Taylor. Albo wrotki mu zrobię. Wiem, na segue jego postawę. Jedno jest. Jako to kiedy śmierć. I segue jest Pinto mounted, gdzieś z tromboltery. Jak Chroniarz w porcie. Ride like the wind by sauce into the devs Space. Jak się nazywa ta deska? Ta deska wody. z związku, powiem, no właśnie, to sobie przypomnieć, ale nie mogę. Wiesz <śmiecki> co? Bo jak, jak każdy ten, każdy z primarków miał mieć jakąś funkcję, y, jakąś funkcję po, ty, po zakończeniu Wielkiej krucjaty, to Juga Tajka miał być ten. Uber Food. of the Supermarket, po parkingu. <śmiecki> Uber <śmiecki> Eats, I wlepiasz w tym, którzy nie, słabo zaparkowali. Kurier, kurier. Paczka zawsze na czas od Juga <śmiecki> <laughs> Jagatai delivery service. No, także ciekawi mnie, jak wyjdzie to wszystko. Jak to będzie zasadowo wyglądało. Wyszła olbrzymia taka errata. Yy, Fak do, do poprzednich booków yy, obniżyli, obniżyli ceny, bo w herezji powolny creep też jest. Obniżyli ceny wielu unitów, żeby były bardziej kompetentne. A nie było, że podnieśli ceny Castodes, że bardziej zbalansowali. Coś? Ale to, to w nowym kodeksie zobaczę. Ja mówię, wyszło do tych poprzednich buków, taka okay, Renata okay. dla Marinesów, nie? Y wiem, że zbufowali niektóre jednostki, ale to są te takie eksperymental rules, że na przykład są ci Ashen Circle i oni mieli takie. Y to się nazywało Axe Ray, y y Ray Access. Takie topory z takimi hakami. I one były AP-5 chyba, to za praktycznie tą samą ilość punktów im zrobili, że są AP-3. Żeby uh -huh. byli, bo oni byli totalnie super drodzy, nie? Plus jakiegoś tam jednego buffa im jeszcze dali. I jak się przeciwnik zgodzi, to możesz grać na tych nowych zasadach, a jak nie, to musisz na tych starych. Uh -huh, uh -huh. Więc chodzi o to, żeby były, bo... Te Legiony naprawdę dostają coraz więcej takich bonusów, bo tak już trochę nie ma pola manewru co zrobić. I, i dużo rzeczy to jest po prostu ta sama zasada, na przykład te... Y Frost Weapons u Space Wolves działają tak samo jak Man Reapers u DevGuardów. Minus 1 do inicjatywy, i jak koleś jest więcej, czy coś jakiego, to dostajesz plus jeden do ataku. To jest to samo, to jest kopi okay. w klej, nie? Okay. Tylko się inaczej zasada nazywa. Ale to jest to samo. i śmierdził ósma edycja. Kopi w klej, ale inaczej się nazywa zasada. Tak, no. Eee, więc omówię więcej, jak już po prostu zdążę przeczytać chociaż ten No Ja widziałem zeskanowaną stronę z rulesami Jagataya na piechotę, ale nie pamiętam nic. Z Wiem, Wiem, że ale, był ale chyba była dobrze, jedna nie? strona i nie było tej drugiej strony, gdzie jest jego wargier opisany. Mhm. Więc staty ma wysoki, bo jest Primarką, więc ma siódemki i szóstki i chyba z jedną ósemkę, czy tam coś takiego. Mhm. I jak wsiada na motor, to zamienia jeden inicjatywę na jeden tafnesu, więc Toughness mu wchodzi o jeden wyżej, ale mu spada inicjatywa o jeden. Ale i tak mam mieć podobną zasadę na. Że, na że ten... zawsze bije pierwszy chyba. Nie? Tak. Ja mam w kombacie, takiego, w kombacie. Tak. Jest coś takiego, że jakby, tak jakby zawsze szarżował ósme edycji. Tak. Zawsze walczysz pierwszy niezależnie od inicjatywy, a po pierwszej rundzie kombatu już idziesz po inicjatywie. Mhm. Jakoś tak mówię. Szkoda, że prawie wszyscy to mają. W Heredii nie. W Herezji nie, nie? w Herezji. Nie, herezji, nie, herezji, nie, herezji. W herezji, wiesz co? Dużo ludzi mówi, że, że ci White Scars, tak jak patrzą na zasady i ci coś czytali, że to będą po prostu lojalistycznie Emperor's Children. Dużo buffów na szarży do, hmm. do inicjatywy, do tego, żeby walczyć pierwszym i, no i motorki, hmm. jetbajki. Więc stworzę tak na dobrą sprawę tyle i mam nadzieję, że szerzej omówię, omówię Ola balance jak już ta książka wyjdzie. Zapowiedzieli tylko, że kolejna książka to będzie y, Crusade. Mhm. Będzie głównie o zmaganiach na Tramas Crusade, czyli Night Lordi kontra y, Dark Angele. Będzie cała linia modeli dla Dark Angeli, i ma w tej książce też się pojawić w Dark Mechanicum, który ma już bohaterów pojedynczych. Ale jak chcesz grać Dark Mechanicum, to bierzesz po prostu jednostki z Mechanicum i mówisz, że ja gram Dark Mechanicum. I sobie bierzesz na przykład jakiegoś jednego imiennego bohatera z Dark Mechanicum i tyle. Tak, no. To jest tak samo, I, a ich malujesz inaczej, I, no. więc może będą bardziej skaoszone te jednostki i tyle. No, Także zobaczymy gdzieś w 2021 2021 20 20 No tak, książka Qsave, no. jakoś taka była pierwsza, ale tak. Resonance no. Forge'a to się opóźni za trzy lata. No, tak. A Malewo, już chyba jednak w tym roku będzie, nie? Teraz ma być, kilka osób już dostało kopię. No, no. To jest ta siódma swoje. książka. Siódmy, siódmy Blackbook. Sma wydaje mi się, że okay. Black Book, tak, to jest Sma. Ten Blackbook, tak? Tak. Tak, tak. To jest ten z tymi ładnymi artami wiesz, złocone strony. Si U Sisiego widziałem te oryginalne, bo ma, ma kilka. No, stary wygląda oszałamujących no, zrobiony tak. stosownie. Przynajmniej, przynajmniej wiesz za co wydajesz pieniądze, nie? No. Że chociaż książka wygląda ładniej, na, wiesz, na płuce wygląda zajebiście. Ale wiesz, tam też dużo flafu jest, to nie jest tak, że to są tylko zasady, bo mm -hmm. zasady masz z tyłu, a z przodu masz, wiesz... Stary, tam momentami masz więcej fabuły niż w, nie, w nie książce z heredii, w sensie no no, lejny, tak? masz wiesz, masz na przykład opisane, jeszcze jak nawet te zdradzieckie legiony były lojalistyczne, to masz jakie bitwy, jakich tak. jak masz mały. bitwę, to masz mapę i tak, tu była artyleria ich, tu była pierwsza linia piechoty, tu była druga linia piechoty i potem manewry, tak jakbyś czytał z drugiej wojny książkę, nie? Albo masz, masz do... do I to i tabu... wszystko pisał? No nie, no pewnie miał też przydupasów jakichś, nie? Może takie rzeczy ogarniać to już wiesz, no to trzeba. Chyba, że brał sobie jakąś bitwę opisaną i po prostu kopiował, wiesz, mniej więcej. No bo dlaczego nie? czy wiesz, pewnie tam jest trochę, jest, wiesz, jakby to taktyk taki wziął ten i... Ale jak to to mają, mogą zrobić strzelać jak laserem? Jakby to wziął a wiesz, taktyk, to by powiedział, rzucić w cholerę te miecze, brać broń, najlepiej daleko dalekosiężno. Nie, nie, wiesz, czemu nie ostrzeliście tego laserami z orbity? Przecież możecie. No, no. no bo wiesz, trzeba się było na gole gaści bo bohodor. Dlaczego, zbroje... Dlaczego wasze zbroje są wściekle żółte? Pomalować mi to w cholerę w kamuflaż. Wiecki kamuflaż, chłopaki, nocowy. Niebieski. No, to wszystko? z No dobrze, moi drodzy. Odcinek chyba wyszedł dosyć długi. Nie wiem na ilu, na, ilu, na jakim marku jesteśmy godzinowym. Słuchajcie... Ja na żadnym marku nie jestem i nie chcę być. To jest odcinek taki, który po dłuższej przerwie musieliśmy nadgonić troszeczkę nasze zaległości, pogadać o tym, co wyszło w międzyczasie. Następny odcinek oczywiście... E, będzie. Postaram już... się już wrócić do normalnego trybu, mieć temat odcinka i tak dalej. Prawdopodobnie ja będę mówił coś o Wigilusie, Wigilusa Blaze, bo wyjdzie do tego czasu, chyba, chyba już na dniach wychodzi jakoś, no, nie, nie w tym, tylko w przyszłym tygodniu. Więc będziemy mogli już o tym opowiedzieć, no i, e, i cóż, cóż możemy dodać na koniec. Dziękujemy wam za uwagę. To był 27 odcinek podcastu Złoty Tron. Żegnają się z wami szwagier, Więc. Izgi.